Subiektywny podcast sportowy. Miło Was widzieć. Włączyłeś? Tak. <głos> A nikt tak nie potrafi włączyć. No, nikt tak nie potrafi włączyć. A dzisiaj w inny sposób zaczynamy nasz podcast wyraźnie. 150. 50, 154 odcinek subiektywnego podcastu sportowego. Dzisiaj będzie bardzo poważnie. Tak? Tak. No gościa mamy. Gościa dzisiaj mamy. Witamy Bartka. Bartka po Pytania będą. Co bardziej bystrzy słuchacze już na pewno się zdążyli zorientować, że kogoś brak, mianowicie redaktora Magdziarza. Już mogłoby <śmiech> kogoś mogłoby być brak. <śmiech> on w ogóle jest niewidoczny ostatnio. Nie, ale no, to, to, to nie jest jego wina. Znaczy, on nie może po prostu w poniedziałek? Ja nagrywam w poniedziałek. Pozdrawiamy redaktora. No trudno, no co zrobić. Co <głos> nie można by było przełożyć podcast, ale to by było zbyt proste. Nie, bo ciągle coś przekładamy. Nie można tak przekładać, bo ludzie czekają przecież. A Moglibyśmy tym... w sumie założyć stowarzyszenie ludzi, którzy przekładają rzeczy. A poza, tym Bartek, a poza tym Bartek jest świeżo, yy, świeżo wrócił z Berlina. Zaraz do tego przejdziemy. Jeszcze chciałem powiedzieć, że jak już się pojawi redaktor gdzieś to na pewno zrobimy sobie zebranie takie bojowe, redakcyjne zebranie, bo musimy się zastanowić, co będziemy robili w czasie mistrzostw Europy. To znaczy. Ja będę leżał. I jak oglądał. będziemy nagrywać? Ja będę grał. Wstępne założenie jest takie, że będziemy nagrywać trzy razy w tygodniu, ale krócej. Kiedyś już było tak, że nagrywaliśmy codziennie. W czasie mistrzostw bodajże... Europy. Europy również. Cztery lata temu. No... I to była masakra. No. Znaczy nie dla słuchaczy, <głos> dla nas to była masakra. Jednak okazało się, nie Dla słuchaczy że, pewnie też. Jest ciężko, chociaż ja pamiętam, że tutaj redaktor Zawada razem z redaktorem Magdziarzem w czasie chyba jakichś poprzednich Mistrzostw Świata też nagrywali po każdym meczu. I to jeszcze nie był podcast. I robili znaczy, to w by, samochodzie. Był to podcast, ale był to podcast robiony dla jakiegoś tam portalu internetowego, który u nas taką usługę wziął i zamówił. A ponieważ mecze kończyły się późno, jak to na Mistrzostwach Świata, no to siedzieliśmy z dyktafonem w samochodzie pod redakcją Polsatu. Ledówka bo... jest wyłączona? Takie mam wrażenie. Tak jest. Bo redaktor Magdziarz wtedy w Polsacie pracował siedzieliśmy w samochodzie. Wtedy pracował w Polsacie. No później jeszcze w wielu innych miejscach, a teraz znowu w Polsacie. Czyli histeria zatoczyła koło. Znaczy wiesz, ilość redakcji jest ograniczona. Także chcąc, nie chcąc... No, Czyli zaczyna drugą rundę. Jak się zaczyna taka karuzela ze stołkami w zależności od tego, gdzie kto i kiedy, to wtedy tam się później się wraca albo nie... No ale no, tak było, no rzeczywiście po nocach siedzieliśmy, nagrywaliśmy pierwszy podcast Rzeczpospolitej chyba w ogóle wtedy nie, tak to w... było 6 lat temu a zatem tym to nie był podcast no, no, tak, że, w definicji. tak to nazywali na tym portalu, nie wiem czy istnieje o, a dwa... bo... no istnieje chyba jeszcze ale to były RSS do tego podcastu? a ja nie wiem, ja tam tylko mówiłem co widziałem w telewizorze <śmiech> e, przy okazji jeszcze zanim przejdziemy do opowieści Bartka z Berlina to chciałbym powiedzieć, że to znaczy to już co bardziej bystrzy słuchacze na pewno sobie znaleźli, no, może że nie są, ma nie. <grym> <grym> Ale chciałbym przypomnieć, nie ma redaktora na a Bartek ma stronę i w zasadzie też można powiedzieć, że ma podcast, chociaż też nie ma RSS-u do tego podcastu, ale ma. Ale do strony całej jest. Ale, a to widzisz, ale to potem porozmawiamy, bo to, to, to, to że tak powiem, wykracza poza definicję podcastu, bo podcast jest wtedy, jak się sam na przykład ściąga przez czytnik, tak, mu no się nie ściąga. Twój się nie ściąga, bo nie ma do niego RSS-u osobnego. No tak. Dobra, ale to, ale to można nadrobić. W każdym razie chcę potem, przez to powiedzieć, że... więcej używam SoundCloud i to jest źle. Tak, że jest, W komórce nie mogę tak, go widzisz, oglądać. Widzisz. Jest taki podcast i bardzo zachęcamy wszystkich do zajrzenia na stronę Bartek. www.radiobrazylia.pl Na razie jeszcze nie na żywo, ale już niedługo na żywo, po euro i właśnie kolega Redaktor zawada będzie razem ze mną uczestniczył w ambitnym przedsięwzięciu pod tytułem Przegląd raczej... Prasy Czyli... Latynoamerykańskiej. Czyli ty chcesz robić streaming hmm. radio dodatkowo. A, tak, już nawet to... pozyskałem technologię z Wielkiej Brytanii. Hmm. No proszę. Także hmm. i będziemy czytać gazety na antenie. <śmiech> <śmiech> na <co> te... <śmiech> Recytacja. Ja zawsze byłem słaby z recytacji, ale wiesz, jak otwarty tekst jest <śmiech> można zaglądać. No. Dobrze. Ciekawe rzeczy czasem można przeczytać. W każdym razie gorąco zachęcamy też do, do zaglądania do Bartka. Bardzo. No. To co? Co? No bo kurczę, ja sprawdziłem sobie, co zresztą napisałem na naszej facebookowej. Sprawdziłem, co napisałem. Czasem, czasem, no, czasem, czasem bardzo, to, co piszę. Czasami nie sprawdzę. Co co muszę wam powiedzieć, że ja jak piszę, a piszę już tyle do gazety najbardziej nie lubię czytać po sobie. Moja żona zawsze się śmieje. Stary, jak ty to? jako nic ci to przyjmuje. Na szczęście zawsze wiem, że jest korekta. I ktoś to przeczytał, ale nie znoszę po sobie czytać, więc no literówka ja, to jest moje drugie. Ja jak nie. dzisiaj przeczytałem, że Robert Lewandowski będzie na, może być napastnikiem meczy United to nie uwierzyłem w to co napisałem. Ale tak naprawdę to i po takim meczu to od tego zaczniemy, bo to tak. też chciałem. Znaczy, to... znaczy myślę, że zaczniemy od y... wbrew temu co niektórzy słuchacze pisali, żebyśmy nie mówili nic o Borusi, bo dosyć no to zachytów. jeden słuchacz. Pozdrawiamy. Ja, pozdrawiamy naszego dwusetnego słuchacza. Tak, tak, tak. Żeby, żeby nie mówić o Borusi, to będziemy. Nie słuchacza, tylko dwusetnego lubiącego A, na, Facebooku. na Facebooku, bo tak, słuchacze mamy trochę więcej. więcej. na szczęście Bogu dzięki. No to, no to ciężko po takim meczu, w którym Polak, w ogóle hat-trick strzelony przeciwko Bayernowi to się zdarza raz na 10-15. Czasami 20 lat, jakiemu w ogóle piłkarzom się to zdarza rzadko. 5 goli się zdarza rzadko, w sezonie 2008-2009 nawet dwa razy się zdarzyło. Tak. No ale żeby jeden zawodnik ustrzelił hat jeszcze w meczu o puchar, to w ogóle się nie zdarza, a w ogóle hat to ostatnio Roy Mackay 12 lat temu przeciwko Bayernowi Monachium, także... I żeby ten zawodnik był Polakiem w dodatku. Żeby ten zawodnik był Polakiem, żeby ten zawodnik był najlepszym napastnikiem. I jeszcze był czarnobłosy. Słuchajcie, ale <laughs> nie, nie, nie jak nie był z Leśniakiem, jak grał Watenscheid? To był hat czy dwa gole? Nie pamiętam niestety. To był chyba hat Leśniaka przeciwko Bayernowi. Bayernowi. Tak. No ale nie był to finał puchar. Watenscheid, to jest. był mecz ligowy. No. No tak, tak. No, później dzięki Ale domu... Leśniak, wybitna postać Pogoni trzeci. No wszyscy pamiętamy, a najbardziej pamiętam... Zmarnowaną akcję. Oj, <głos> <głos> tak nie czekali się. Znaczy, bo od tamtej pory Leśniak ma na drugie Matka Boska. <głos> <głos> e, no tak, ale rzeczywiście... No, ale ciebie... to była ładna kariera w Bundeslidze. Tak, no, no, znacząca. Znaczy, bardzo. było kilku piłkarzy, którzy e, e, mieli ładne kariery i w Bundeslidze, i w Lidze Hiszpańskiej też. No i Urban. <kłos> tak, natomiast... To, Natomiast chyba bardzo dawno nie było kogoś, kto nie tylko miałby ładną karierę w jakiejś liczącej się lidze, gdzieś w jakimś średniaku, powiedzmy, dobrym zespole jakimś, który gdzieś tam jest w środku tabeli, tylko kogoś, kto nie tylko by grał w czołowym zespole ligi, ale w dodatku był czołową postacią tego zespołu. No i ligi. I ligi. Najlepszym piłkarzem został wybrany, także... także nie byle jakiej ligi, bo moim zdaniem jednej z trzech najlepszych na świecie a to moje zdanie akurat na temat Bundesligi zgadzam się ja też się zgadzam, bo rozumiem, że Liga Włoska jest poniżej według Ciebie moim zdaniem tak ja zaliczam Ligę Niemiecką ale jak Niemiecką się odmłodzą to może będą znowu. Tak. Czy dużo rzeczy muszą zmienić we Włoszech żeby, żeby znowu być tam gdzie ich miejsce tylko że Liga Niemiecka ma tą przewagę nad angielską i, i nawet hiszpańską że ma zdrowe finanse przelicznik euro wydanego do tego, co można odzyskać w Niemczech, jest najwyższy na no, w ogóle na świecie, a po drugie z Ligą Młodą, oni, a po trzecie to oni jeszcze nie kupują graczy drogich, znaczy na wewnętrznym Dobre, rynku go. jest Mario Gomez, 35 milionów euro ze Stuttgartu do Bayernu, tylko dlatego poszedł tak drogo, bo Stuttgart się nie znosi z Monachium, więc dali cenę zaporową, a nie oczekiwanie Bayern kupił, więc Powiem się, no frajerzy I kupują, to niech biorą. Jakoś nie płaczą, płacą. Tak, ale tak, nie, więc... nie płaczą przy okazji, że go kupili. Tak, tak. Natomiast generalnie Niemcy nie, nie robią bardzo drogich zakupów i oni liczą każdą złotówkę, a, a liga jest naprawdę świetna, bo grają tam super szybko. Znaczy, to jest liga, gdzie gra na jeden kontakt, to jest podstawa. Tam się nie drybluje za a gra jest szybka. No jak się drybluje, to rzeczywiście i taki gomez nawet potrafi dryblować. Tak, okazuje tak, tak. Się, a paru piłkarzy... Nazywany drewnem u nas, tak, no jakby tak, ludzie nie mówili, co to jest. znaczy drewno. Tak. Wystarczy, że pójdą na Łazienkowską, już tam trochę drewna mogą zobaczyć. No, Myślę, to... że tutaj to gdziekolwiek. Znaczy w porównaniu z Bundesligą, no, no w każdej drużynie w Bundeslidze jest piłkarz, który, który prezentuje wartość. Z nieosiągalną tak? na rynku nie wiem, polskim, czy skandynawskim, czy w ogóle w jakiejś prze, przeciętniejszej e, lidze. Nie wiem, czy to Wolfsburg, czy... czy nie, nie, naszej ligi nie nazwałbym przeciętną. Bardzo słabą. Tak, nasza tak, jest tak, gorzej tak. niż przeciętna. Tak. No, tak. Ale no, nie, to, znaczy, to nie wnikajmy. tak, tak Werder to też taka drużyna, która y, prawie, y, prawie walczyła o utrzymanie w tym sezonie w lidze niemieckiej, a, a jeszcze nie tak dawno jeszcze nie tak dawno, przecież to był zespół, który regularnie grywał w Lidze Mistrzów i też ma paru świetnych piłkarzy i tam jak się popatrzy kto tam robi grę na przykład w takich zespołach, no to tam będą się bili o, o, o najlepszych piłkarzy niemieckich w Anglii już zaraz, w Hiszpanii. No zmarnowany jest ten transfer Sachina do, uważam, że to zdrowie. Ale to zdrowie myślę, że dużo. No tak, tak, ale on szedł kontuzjowany. On już nie grał wtedy od ponad miesiąca w piłkę, wtedy kiedy przechodził do Realu. Real ma takie tendencje, że kupuje piłkarzy, którzy są... Ma dobre serce. Znaczy nie, to jest myślę, że blokowanie transferu do konkurencyjnego klubu. Coś na zasadzie wrogiego przejęcia. Albo są to ludzie związani z agentem Mendesem. Mendesem, jak się go czyta. Mendeszem. Portugalczyk to Mendes. Mendes, z Mendesem, tak. Mendes po prostu swoich ludzi upycha w, w klubach. W, Chelsea i Real to takie Chelsea i Real robi to tak. najlepiej i tak robił, będzie nadal, bo to są gigantyczne pieniądze po prostu za te operacje. A Mendes, no to tylko Mourinho jest w stanie, jest w stanie na życzenie agenta. <śmiech> z którym zresztą idzie ręka w rękę przez całą karierę, upychać piłkarzy. no po co kontra? Po co, po co, takie transfery jak Maltin Top, tak? Czy czy Sahin? No to Maltin zresztą... Top był za darmo. Myślę, że po to go wzięli, żeby mieć drugiego na, na prawą obronę. No już... tak, no ale de facto, de facto nie grał. No Sahina wzięli kontuzjowanego. Wcześniej mieli umowę przecież z Anglikami, brali Woodgatea kontuzjowanego, czy no, no... Natomiast Milito ze względu na kontuzję chorobę serca nie wzięli, a on jeszcze pograł. No do dzisiaj gra. Z, to, z tym chorym to, to sercem całkiem gra, zdrowy chłop się okazał. Zdążył wygrać Ligę Mistrzów, zdążył zdobyć dwa mistrzostwa Hiszpanii, zdążył zagrać w Saragoście Świetny sezon w międzyczasie. Okazało się, że, że jego choroba serca i jego chore kolano okazało się, że, że, że i Woodgate i Safin przy nim to w ogóle jakiś emeryten gang kompletny. Ja jednak chciałbym wrócić do tego Lewandowskiego, bo żeśmy strasznie... <laughs> no tak, tak odeszliśmy, chodzeszy. no ale... Tak. No ale znaczy chciałem jest, chciałem jest, powiedzieć no. tylko, że nie zgadzam się z tym, co piszą nasi niektórzy że słuchacze i koledzy zarazem. Że to nie jest moment, żeby odchodził? Tak. Dlatego... Ja Uważam, że to jest jedyny moment, żeby To jest jedyny moment, klub, to teraz. Tak. Znaczy, jak się popatrzy na całą karierę Lewandowskiego, to on tak pokonuje po prostu poszczególne szczeble. Tak doszedł już bardzo wysoko. Tak wysoko, jak niewielu w ogóle piłkarzy. Ostatnio no tak, bo nie. Tak, dokładnie. W historii polskiej piłki. Ale ma teraz szansę na zrobienie jeszcze jednego kroku. I wtedy być może to będzie taki krok, jakby osiągnie ten poziom, który osiągnął Boniek. No bo... A o tym, jaka jest wartość Lewandowskiego dla Borussii tak. Dortmund, to może Bartek powie, bo on widział to. Natomiast ee, chciałem powiedzieć w Berlinie. To, chciałem no. powiedzieć, że no, kiedy, miałby, kiedy miałby przychodzić? Tutaj jakby kończy się drugi. Hmm. Jest kol, kolejny sezon, jest kolejne mistrzostwo. Ja rozumiem jakby, że, mógłby, że może zostać jeszcze jeden sezon, bo po pierwsze kończy mu się w następnym roku kontrakt, więc jeszcze ma rok kontraktu, to po pierwsze a po drugie no jest jeszcze taka możliwość, że może ta Borusja, która jest na fali która jakby ma zbudowany zespół, jeżeli teraz nie, nie, nie rozsprzedadzą tego zespołu to może chodzi o to, żeby po prostu spróbować tym zgranym składem który po prostu wierzy w siebie i dobrze im się gra spróbować coś osiągnąć w Europie więc to może być powód, żeby jeszcze rok zostać Natomiast generalnie, no teraz to jest czas, właśnie najlepszy czas na to, żeby patrząc długofalowo nawet na, rozwór, na rozwój kariery, przejść do dużego klubu, takiego jednego z topu, kilku, kilku, jednego z kilku najważniejszych no jest klubów. I dużo, no jest ich na tak? świecie 6, 8, Dokładnie. 10, tak spróbować w tym klubie zdobyć pozycję. Nie do takiego piłkarza, potem pozostaje tylko, bo ile mu zostało jeszcze? No to jeden kontrakt podpisze, a potem już będzie podpisywał tak naprawdę ostatni, podejrzewam, kontrakt, który już tak piłkarze zwykle podpisują, który już mu zapewni jakby yy, znaczy, jeżeli miałby, samej emerytury. Do, jeżeli ma się podpisywać, jeżeli, jeżeli ma taki pomysł w ogóle na zmianę klubu, tak? W ogóle to... Znaczy powinien się... mieć, dlatego że... Znaczy, no... No. słuchajcie, panowie, panowie, bo to jest, bo to nie jest na zasadzie takiej, że on sobie wybiera ten klub. Najpierw ten klub musi się zgłosić, Ale, bo Rucy Dortmund za Dopłacić, tak. Ja Więc zdaje się, cenę, dwa, którym, dwa miesiące to temu to jest, mówiłem to jest, o to tym, że interesuje się Robertem Lewandowskim, nie mogąc podać źródła. A nie Ty mówiłeś akurat o Błaszczykowskim. Ja mówiłem, że Błaszczykowskim interesuje się Liverpool, a Lewandowskim wtedy interesował się Arsenal Londyn też, mhm. obok Manchesteru. I Arsenal Londyn us, usłyszał odpowiedź negatywną i dlatego zakontraktował Podolskiego, który jest zawodnikiem o podobnej charakterystyce, tańszym, niż Lewandowski, ale no, pod, pod, podobnie grający, moim zdaniem. No nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. No i, i poszedł Podolski do, do Arsenalu w tamtym momencie. Natomiast co nie zmienia faktu, że to zainteresowanie, jakie było Lewandowskim, w momencie, kiedy on, po pierwsze, Posadził Bayern Monachium w Lidze, zdobył mistrzostwo, strzelił 22 gole i 10 asyst w Bundeslidze. To jest rzecz, która się rzadko zdarza. Po drugie, jego wpływ na grę zespołu jest ogromny. On jest bardzo uniwersalnym piłkarzem, który, który może zarówno atakować z głębi pola, jak i, jak i zamykać akcję w szesnastce, co się rzadko zdarza. No a oprócz tego no, to jest najlepszy zawodnik Bundesligi. No, ciężko się takim zawodnikiem nie interesować. No, wystarczy popatrzeć ten Edina Dzeko, który teraz zapewnił właśnie wczoraj mistrzostwo Manchesterowi City. Zawodnik trochę podobny też do Roberta Lewandowskiego. Tylko większy. Większy, ale też bardzo uniwersalny, podobnie grający, fajny piłkarz. Czy, czy na przykład na transfer Sahina. No, najlepszego piłkarza Bundesligi, te, te dwie ligi silniejsze, czyli hiszpańska i angielska wyjmują natychmiast. Także zainteresowanie w momencie, kiedy odchodzi Berbatov z Manchester United, jest naturalne po prostu, dlatego że oni nie mają takiego zawodnika, który, który tyle by potrafił od bardzo dawna ja się nie dziwię, że Ferguson jest nim zachwycony, no bo ja sam jestem zachwycony. Ja, ja, a ja czy zawsze... tego czy jest zachwycony, to nie wiem, bo to są takie plotki, że, że no podobno, tak, ale, podobno ale... jest zachwycony, podobno przy, przyjechał oglądać kilku piłkarzy, a wyszło mu na to, że najbardziej mu by Tak zależało. jak podobno no, no, kupował Jerzego Dudka swojej Nordu. No ale wiesz, taki no, no, no, tak, no, takie podobne. No, no, no, no bo no, ci, no. takich podobno jest bardzo wiele, więc poczekajmy ale... na konkretne. Powiedzcie co. Finał Pucharu Niemiec mógł po prostu przyjechać, obejrzeć jako chociażby ze względów kurtuazyjnych, bo grały dwa wielkie kluby. Może się okazać w sobotę, że grał mistrz Europy Bayern Monachium, który ma szansę wygrać Mistrzostwo Klubowe Europy. Może się okazać, że grał 13 mistrzów Europy, bo 8 piłkarzy Bayernu i 5 BVB dostało powołania do tej szerokiej kadry na Euro. Tak naprawdę, moim zdaniem, to są głównym faworytem do mistrzostwa. Ja nawet będę im kibicował. Myślę, że mój cieszy w, w grobie będzie obracał, ale, ale <grym> <grym> będę kibicował ja pierwszy też, raz ja, ja też Niemcom, będę... bo ja generalnie lubię dobrą piłkę. Niemcy grają dobrą piłkę. Szybka, zdecydowana piłka. No, poza tym jest, są, jest tam paru chłopaków z mojego regionu, więc, więc tym mile jakoś. Poza tym y, jeszcze muszę tak y, do tego Berlina trochę wskoczyć, bo tam z kibicami się włóczyłem generalnie. A, generalnie. Bo tylko trochę bym uciekał, no, się Czy że ja chcieliśmy, żeby to był tak. główna część. A, A, i, I kibice <laughs> pytali mnie o tych chłopaków grających w Bundeslidze. No, jak oni nie widzieliśmy, że oni tak dobrze po polsku mówią? Ja mówię, nie, oni nie mówią po polsku. Oni mówią, no, jak to nie mówią po polsku? Ja mówię, a co, a, te wszystkie, a ci wszyscy wasi Kedira, Oysjul e mówią? Oczywiście wiedzą o tym, że mówią, bo robiliśmy Bundesligę przez trzy lata w sportklubie. Pewnie, że mówią. Jak temu reprezentant może nie mówić po niemiecku? To jakby na treningach rozmawiali. Elementarna rzecz, to w Polsce nie musi mieć miejsca, no bo ośmiu piłkarzy reprezentacji Polski nie mówi po polsku. Więc coś tak podstawowego, jak zbudowanie reprezentacji, jest no pewnego rodzaju kuriozum. Dla mnie to jest kuriozum, bo oczywiście, że możesz się urodzić nawet i w Tadżykistanie i, i grać w lidze Djibouti Natomiast byłoby dobrze, gdybyś mówił po polsku po prostu i tyle. Możesz mieć kolor no, wiesz, no, Niemcy brązowy było łatwiej, bo to są taki krajowcy, Arda którzy, mówi którzy, tylko ktoś, po turecku, a znakomicie którzy, tam śmigał. Którzy, tam, którzy w, się wychowali i grali przez długie lata w, w Niemczech, więc, więc jest jakby im łatwiej z, z językiem. To, że to nie jest No tak, ale wiesz, tu no. chodzi też o to, że to nie ma takiego parcia. Przecież wszyscy znaczy, wiedzą o tym, że Perkis wiesz, po... i o się nie uczą języka. No słuchaj, ja sobie nie wyobrażam, gdybym dostał na przykład Wyjecham do Brazylii. Moim marzymy zawsze jest mieszkanie w Brazylii. Ja już mówię po, po, po o brazylijsku, a jakbym dwa lata tam pomieszkał, to w ogóle bym zasuwał w tym no języku. Tak, ale, ale z... a, a facet ma po prostu to w nosie. No przyjmuje obywatelstwo, gdybym ja przyjął no, brazylisku nie, nie, nie mieszka w, w Polsce, no. no tak, ale jeśli przyjmuje obywatelstwo, no to to jest jakieś zobowiązanie. To znaczy, jest coś to, poważny to, to, to, też gest. Jest, to też nie jest do końca prawda, bo co prawda obrannik nie jest w stanie udzielić wywiadu po polsku. Ale rozumiem po ale polsku. Ale rozumie po polsku wszystko i rzeczywiście robiliśmy z nim duży wszystko to może nie, ale wszystko, no, no pewnie, pewnie yy, na pewno rozumie to, co się dzieje na boisku tak? i na pewno, na pewno no, udzielił nawet wywiadu telewizji polskiej który widziałem i słyszałem, no nie da się go puścić na antenie yy, ale odpowiadał na pytania zadawane po polsku, odpowiadał jego zdaniem po polsku yy, Perkis? By... Perkis nie mówi po polsku no właśnie, a po jak jest Polański? Polański mówi po polsku mówi. normalnie, Matuszczyk? Mówi po polsku. Dobrze, kto tam jest jeszcze Benisz? Nie mówi po nie polsku, mówi ale po nie gra. No właśnie, ale może pojedzie na Euro. No właśnie, tu, tu jest taki problem, że, że no nie ma takiej, już, takiego ale życia. Ale to już robi się dwóch, a nie... Nie ma takiego, że nie, obraniak, ja bym nie kwalifikował do tej kategorii, bo obraniak uczył się, ale teraz się nie uczy, no no... Znaczy on komunikacyjnego problemu na poziomie takim normalnym to, no, to nie no ma. wiesz do... jak jest na boisku to wiesz radę. No tak, ale na przykład Wasilewski, który stanowi parę teoretycznie z Perkisem. Niby jest Polakiem, ale też jest niekomunikatywny. No nie, ale, ale akurat A, a akurat, jele? Akurat, jele nie Ale nie jedzie. Akurat Wasilewski z Perkisem to się w trzech językach da no tak, gadaj, tak, tak. także tutaj żadnej bariery nie ma. Jasne, że jest tak, że jak jest perki, z obrania, to zawsze koło nich na zgrupowaniu stoi gdzieś dudka obok. Albo Błaszczykowski. No, e, bo, bo, bo... a, no a tak, żeby im coś tam przetłumaczyć. Nie? Natomiast ja bym z tego. Znaczy, jasne, że uważam, że, że jest za tego za dużo znaczy, mówić... Ja bo... uważam, że, że jest za dużo. Znaczy, wiesz, wiesz jak ja mam wrażenie, że to, to trochę takie żenujące wrażenie sprawia tym bardziej powołanie na np. Matuszyka, to jest druga Bundesliga, to jest rezerwowy piłkarz drugi Bundesliga, ma 22 notę według kickera, w fortunie. No, nie w drugą notę, to nie jest gwiazda fortuny, to jest chłop, który gra kwadransik średniej, to nie w każdym meczu. No, no. i gra słabą, I w drugiej i... Bundeslidze jedzie na, na Euro, no to, Można... to znaczy świadczy o tym, a nie ma żadnego gracza z Mistrza Polski, Śląska i Wicemistrza Ruchu, że ta nasza ekstraklasa to, właśnie... to jest jakieś kompletne no, gówno. No ale to, tak, to, znaczy, tak Tak jest. uważa selekcjoner, ale który nie, poprzedniemu, tak słuchaj, ale poprzedniemu selekcjonerowi zarzucał, że on nie chodzi na mecze ligowe, to jest podstawa. Następnie tenże selekcjoner Pierwsze, co robi, daje świadectwo, że ta liga to jest gówno. Ludzie, wy wywalacie pieniądze w błoto chodząc na, na te mecze, bo ktokolwiek z drugiej Bundesligi, czy w ogóle grający gdzieś tam w jakiejś zagranicznej lidze, jest lepszy. I teraz, dlaczego ja do tego nawiązuję? Ja nawet bym się z trenerem zgodził, bo ja generalnie nie, nie cenię zbytnie polskiej ekstraklasy, natomiast bardzo sobie cenię ligę niemiecką. I wiecie, koliduje mi to dlatego, że wielu kolegów dziennikarzy Potakuje, mówi tak, no tak jest, rzeczywiście Bundesliga przy naszej to jest kosmos, ja teraz ładnie wrócę do Berlina i przedwczoraj mieliśmy kłopot ze znalezieniem polskich dziennikarzy na meczu Borussia Bayern, bo ich tam po prostu nie było. No, czy w, w, sobotę... Polsce, w Polsce to jest wydarzenie, które przeszło tak, by, gdyby, w... gdyby nie Hatryk Lewandowskiego, to by przeszło bez echa no więc właśnie, więc pytanie teraz czy rzeczywiście y, nasza liga to jest główno, a ligi zagraniczne są takie dobre, czy rzeczywiście, czy, a może jednak coś tutaj się dzieje, o co tutaj w ogóle chodzi chodzi o to, że rozmawialiśmy jak byłeś poprzednim po, po razem, że mamy i dziennikarze niestety w większości też mają wyprane mózgi przez telewizję, tak, i to jest tak ligami, na które każdy dziennikarz się zabije, żeby być na ważnym meczu, to będzie liga angielska, liga hiszpańska. I, stańska, i, koniec. I koniec. Natomiast nikt nie zadaje sobie trudu, żeby tak naprawdę śledzić ligę niemiecką i wiedzieć, dopóki nie było. Teraz wiadomo, że jest trochę inaczej, bo jest ta polska Borussia. Natomiast y, wcześniej no prosta sprawa. Prosta sprawa. Nie chodzi o piłkę, chodzi o to, co jest medialne. To pokazują w telewizji. No, tam biegają... No, Popkulturowe pop gówno. Po, po, no, tak, Popkulturowe tak, głównie Tam biegają miliony euro po boisku i tam chcemy być. mówicie. Znaczy, no, ale wiecie, to, no, ale bo, taka bo jest groteska polega na tym, że minie miesiąc. Ja zakładam, że Bayern wygrywa z Chelsea. Niemcy wygrywają mistrzostwo Europy. I nagle... Na tych, w tych miastach, gdzie grają ci biedni Polacy, będzie wysyp, podejrzewam. Te redakcje, które nie miały teraz 100 euro, żeby wysłać dziennikarza na finał Pucharu Niemiec. Fenomenalna oprawa. No ja coś takiego nie widziałem. No, no, szczerze, to naprawdę nie potrzeba dużo, bo do Berlina to... Po dwie strony kosztuje bilet, akredytacja jest za darmo. Do Berlina z Warszawy jest łatwiej dojechać niż z Warszawy do Rzeszowa. No, no więc, więc są możliwości, są różne opcje. Tam naprawdę było dziennikarzy tyle, co na palcach jednej ręki policzyć. 150 krajów transmitowało mecz i nie, zwróćcie uwagę, że nie ma wypowiedzi polskich piłkarzy w prasie. Dlaczego nie ma? No bo kto miał je zrobić? A, B, Błaszczykowski. Ja poszedłem do Migzony. Ja generalnie nie pytam piłkarzy po, po, po meczu o nic, bo oni są zmęczeni. Jeśli przegrali, są źli. Każdy z nas jest normalny człowiek. Jak zawali coś w robocie, jest wściekły, nie chce mu się gadać. Najchętniej by powiedział nabluzgał, to byłoby smakowite, ale nie może nabluzgać, musi się pilnować, w związku z tym gada okrągłe zdanka, gra się jak rywal pozwala. My chyba, że jest zawodnikiem w Bogoni Szczecin. No, więc, więc jakieś tego typu historie. Zwycięzcy cieszą się, ale też mówią jakieś historie, dziwne. Błaszczykowski na przykład przemknął i nikt nie ma z nim wywiadu. Właszczykowski ja, ja widziałem, po prostu zobaczył, że rozmawiałem z Lewandowskim i, i, i Piszczkiem, w związku z tym on przejechał do autobusu. No i teraz tak, kapitan reprezentacji Polski właśnie ustrzelił historyczny dublet w 103-letniej historii Borusii. Pierwszy raz wygrywają, Polacy są bohaterami tego meczu i nikt nie ma wypowiedzi kapitana. Czyli nie jest to groteskowe? Jest. To znaczy to pokazuje walor naszych mediów. Ja dzisiaj sam u siebie tam na swoją stronę sobie na, nagrywałem i, i powiedziałem, że my jesteśmy karmieni po prostu jakąś sieką dla głupków. Z nas na nasze pieniądze robi się wariatów. Znaczy w niedzielę wszystkie portale donosiły o golach w e, angielskiej Premier League, a nie było mowy o wielkim fenomenalnym święcie w Niemczech, jakie zgotowali Polacy wielka fiesta, bo jest Manchester City, bo pojawiły się miliony, bo, bo... No, znaczy... co dziennikarz może napisać? Kupili typa za 30 milionów znaczy, euro. To też było istotne, bo to było zamknięcie ligi. Tak? No tak, ale tam miało... nie, było, nie było pół Polaka w tym meczu. No to, to akurat. Wiesz, no przez pryzmat Polaka się jednak powinien. ja takie mam jednak wrażenie. Znaczy ja bym wolał, no. żeby wszystko oglądać przez pryzmat piłki nożnej, tak, tak, ale jednak, a nie przez pryzmat jednak, Polaka. Ale Natomiast jednak, wiesz, no, teoretycznie... w tym wypadku jedno i drugie ze sobą idzie w parze, tak, bo Niezależnie od tego, czy ci Polacy tam byli, my się cieszymy, że byli Polacy, ale poza tym to było ważne wydarzenie. Był finał, świetny mecz. finał Pucharu, umówmy się, to, że w Polsce jest traktowany tak, jak jest traktowany, no to yy, trudno, tak. Natomiast trzeba pamiętać, że na całym świecie, w normalnych liczących się ligach, czy to jest Ameryka Południowa, czy to jest Europa Zachodnia. Finał Pucharu Krajowego, to jest wydarzenie, trochę... Nie mogę się niestety z tobą zgodzić, o Ameryce Południowej no puchar nie, to nie, jest... No... No, no, nie, mówię, no nie, no, no wy, wyżej się ceni pewnie to, co się dzieje, nie wiem, w... W mistrzostwach stanowych, tak? tak Czyli to... Puchar, puchar to jest tylko takie... W Argentynie wznowiono po 41 latach przerwy, co to no tak, jest no, znamienny. Tak, bo skrót myślowy, bo bardziej tak, tak, myślałem tak. o tym, kto zostaje... 40-letni skrót, skrót, skrót myślowy. Skrót myślowy, pomyślałem o tym, jak to jest, jak się zostaje Nie wiem. mistrzem stanu San Paulo, tak? Że się tak, paulisz. to to wczoraj była ta fiesta tak, tak, wielka, to jest, to większa jest, myślę, to, że niż... To większa niż, pewnie niż mistrzostwo niejednego kraju w Europie. tak, tak. tak. Tak, to tam się, się odbywa. Natomiast jeżeli chodzi o, o puchary, nie wiem, Francji, Niemiec, Hiszpanii, a Anglii to już w ogóle, no to, jest, to jest wydarzenie no, może nieporównywalne z mistrzostwem, ale zdecydowanie jest zbliżone do tego. To, że my mamy inne pojęcie na ten temat, no to jest nasz problem. Ale warto, warto sobie, warto jednak pamiętać o tym, że, że żeby dojść do, do finału Pucharu Niemiec albo go wygrać w nim, to trzeba po drodze pokonać, właśnie, Bayern, Bayern Leverkusen i parę innych marek, które, to, które są znanymi markami normalnie na... Regularnie uczestnicy europejskich pucharów. Pucharów, tak. No, dwie drużyny z Ligi Mistrzów trzeba pokonać, żeby wygrać, żeby wygrać Puchar Niemiec. Żeby wygrać Puchar Hiszpanii, trzeba pokonać Walencję i Real Madryt, żeby wy, wygrać Puchar no. Anglii. No to też trzeba przebić się przez taki mur, przez, że, że, że, że głowa boli. Także ciężko deprecjonować tego typu rozgrywki. A w Polsce wszyscy robią to tak bez najmniejszego problemu. No. Znaczy, nie, nie powiem szczerze Wam, że z jednej strony od razu to mogę wejść w taki patos i chętnie w niego no. wejdę. Napawał niesamowitą dumą to, że kibice cały czas o tych trzech muszkieterach mówili. A mówili. Bo to ja mam jest. taki zwyczaj, że jak wychodzę z pociągu, przyjeżdżałem, przyjechałem pociągiem, nigdy w życiu wcześniej nie byłem na słynnym berlin Hauptbahnhof i tu też muszę tak? znówić kolejną dygresję. To jest różnica jak Niemcy się przygotowali do Mundialu w 2006, a Polska do Euro 2012. Jak różnica między nowym dworcem centralnym a Berlin Hauptbahnhof. No, no, to jest, no, jest różnica potencjału obu krajów tak, jest tak jare pole To jest zawsze to jest zawsze u nas. No bo gdyby gdyby nie, nie, nie różnica jest nie ma, nie, nie, ma, nie ma no bo gdyby. Tu jest Oni się 5 lat przygotowują i my tak, i przez 5 tak, lat Oni, nie oni nie mieli plan marszala, a my komunizm. No dobrze, też, słuchaj. I oni nie, nie mogą z z innego linii po, kolejowej pociągnąć. Nie można pociągnąć z drogi. Słuchaj, ja byłem dwa słuchaj, tygodnie oni temu. Słuchaj, oni to budują 40 lat. Dobrze, ale byłem, więc no, mówić. No, a byłem my nie dwa budujemy nawet pięciu. temu na, na takim spotkaniu no, z, no, drog z drogowcami. Mają więcej pieniędzy. Berlin jest jednym z, z najlepiej zaprojektowanych tak naprawdę te nowe rzeczy miast na świecie. No wiadomo, ten dworzec to jest, znaczy ten dworzec też ma swoje, ja tam ostatnio próbowałem zjechać windą z, z poziomu jednego na poziom tam trzy piętra niżej, bo mieliśmy wózek, no i to tak ze 20 minut zjeżdżałem, ponieważ te windy jakoś tak w dziwaczny sposób tam jeździły, także też tam nie wszystko i nie zawsze, Dobrze na to. Natomiast... Ale, ale dworzec oczywiście, że nie tylko cały dworzec, cała infrastruktura, Yy, robi duże wrażenie. No, no, no wyda, tak, no. tylko, że widzisz, yy, byłem na, na takim spotkaniu, gdzie drogowcy mówili o tym, że już w 2007 roku, jak robiono założenia związane z drogami, one miały kosztować wtedy 111 miliardów złotych. To było niemożliwe. Już u zarania do zrealizowania. Mniej więcej to jest tak. Ja wrócił teraz do domu i powiedział żonie, słuchaj, za 5 lat planuję podbój Marsa. Ja tutaj przygotowuję obecnie biznesplan i pozyskam środki z Unii i lecimy. Pakuj się dziewczyno, lecimy na Marsa, już daj spokój temu mieszkaniu, nie, nie ma co sprzątać. Obecny plan Mars. To jest mniej więcej tak zrobione. Facet mówi, że absorpcja środków Unii w Polsce nie jest w ogóle na tym poziomie. To mniej więcej tak jakby dzisiaj wyszedł Tuzgi i powiedział mili państwo, my jednak koloniz będziemy kolonizować ten Księżyc. Tutaj nie ma co robić. Jest syf, kiła i mogiła, czarna dziura w ogóle, ozonu brak, czy ozony jest za dużo, jedziemy na Księżyc. Polacy, wszyscy ru, robimy zrzutę, budujemy rakietę, lecimy. To, jest, to był tego typu plan, z góry skazany na klęskę, z przyczyn niewiadomych dla mnie, szerzej, podchwycony i nagle no i nie uda się zrobić tej kolei. Ja 5 lat jeżdżę koleją trasę Gdańsk Warszawa jak i pięć jak? lat stoję w Nasielsku. No ludzie, znaczy, no, no, no co oni no, tam robią? Chińczycy ja, szybciej kilofami no, machali. Chciałem ci powiedzieć, no, że, ja że, ja... że minister transportu mówi, że teraz jest czas na kolej. Że teraz będą. Dobra, nie, to jest no bo stoi, to, zostawmy, dążymy, tak, tak, na to jest w ogóle temat stosowny podcast. Dobrze, to ja zostaw, wracam zostaw, do tego Berlina. Bo ja tydzień temu będąc na finale właśnie Ligi Europejskiej byłem z kolegą, który jest hiszpańskim inżynierem polskim, w urodzonym w Kielcach. Chyba go znamy, ch chyba go znamy <laughs> który zajmuje się rozbudową polskiej infrastruktury kolejowej i projektuje różne rzeczy. Myślę, że po prostu polska infrastruktura, która jest zastana nie pozwala na budowę normalnych linii kolejowych. Głać... No bo to są jeszcze spoza... od lat 70 Dlatego, że cały nie... świat nie buduje na nasypach po prostu. Polacy pobudowali tory na nasypach i z tym się nic nie da zrobić. No tak, ale oni od 70 lat tego nie zmienili. No, no to są od 35 lat. Musia... Teraz, teraz, żeby, wiesz, to, jeżeli masz tory, to jesteś w stanie położyć je na betonie, tak jak robi się to na całym świecie, obok i da, puścić tam szybką kolej. W Polsce musiałbyś zdjąć te tory albo obok tych, tego nasypu wręcz albo go zburzyć, albo obok kłaść alternatywną linię kolejową. Mamy, jesteśmy w pułapce tak naprawdę, jeżeli o to chodzi. Subiektywny jest, podcast komunikacyjny. komunikacyjny. Jest, bardzo, jest, jest za dużo problemów tego typu, o których my jako ludzie, którzy się nie znają się na tym, yy... Yy, nie rozwiążemy tego. Paranoiczny natomiast... podział na spółki na przykład. To, że na całym świecie jest tak, że jest na przykład jedna spółka, tak, która to... zajmuje się infrastrukturą, oraz inne spółki, które zajmują się przewozami. Tak, no, ale ludzie, tak, w Polsce ale... jest tak, że jest chyba, nie wiem, osiem spółek, które zajmują się infrastrukturą. Jedni są od tych drutów, co wiszą, wiszą na górze, drudzy są od torów, ale nie wszystkich. I tak to po prostu... Słuchajcie, ale a, jestem a... przekonany, że z, gdyby Zygmunt Solosz przejął spółkę PKP Infrastruktura, to by się okazało, że jednak betonowe podkłady mogą być i, i nawet te nasypy zniknęły. No nie wiem, jestem, dlatego, Daję dlatego, sobie dlatego, że, że z Hiszpanii, tych swoich paluszków. że, że Hiszpanie najpierw Włosi się poddali, mieli robić pendolino y, normalne w, w Polsce poddali, się, a Hiszpanie stwierdzili, że to co miało y, teoretycznie zająć 5 lat, y, lat temu zajmie im jeszcze 20 lat, mniej więcej. No tak, lecz, ale dobrze, lecz, nie da się realny, zrobić kolei. Realny termin wtedy, kiedy nie da się u normalna drogi, drogi, to jest... Nie zdra się w tym kraju zrobić nic. No, no ludzie, no wszędzie budują. No nawet coś tam przez Amazonię próbowali. Yy, próbowali chociaż. U nas się nie próbuje, bo się po prostu nie da. No, no jest... Stadiony zbudowaliśmy? Z góry do domu. Tak, no, Wprawdzie, kłopoty są z odbiorami każdego no, tak. z nich, ale... Ale to wszędzie na świecie tak jest, z odbiorem stadionu. Ja jeszcze nie spotkałem się z historią, żeby, żeby nie było problemu. Mało tego, nawet w takim kraju rozwiniętym dosyć mocno, jak Stany Zjednoczone po odbiorze stadionu potrafi się zawalić jedna z trybun. No tak, e, było niedawno, niedawno pod wpływem śniegu. Tak. Bo, no. I to jest to są nas... rzeczy, które się po prostu zdarzają, bo ludzie czasami po prostu źle coś ktoś policzy, albo, albo ktoś coś źle wykona, bo, bo coś tam, tak? Ludzie, którzy coś robią, popełniają błędy. E, natomiast u nas wcale nie jest tak tragicznie. Rzeczywiście tragiczny jest stadion w Poznaniu, natomiast jeżeli chodzi o stadion narodowy, to ja cały czas jakby utwierdzam się w tym, że jest to całkiem udany obiekt. Mimo no tego, chyba, że, że spadnie komuś też na głowę. Chyba, że... No ale to i, w, i, w, i wiesz, i w drewnianym kościele może ci cegła zlecieć na łeb. To, to, się, róż... to się różne rzeczy zdarzają. Mądraści ludowe. Przeinwestowany. Że jest niepotrzebny. Y... No znaczy na pewno, znaczy potrzebny w ogóle Stadion Narodowy w Polsce jest. Nie. Uważam, że nie. No, nie właśnie no jest, nie powinno no. być to, tak, no. jak jest w Niemczech, że co jakiś czas grałem w innym no tak, miejscu ale... i propagujesz w ten sposób piłkę jeśli to nie jest Wembley które zapewnia no mają inne i tak podejście... przecież będzie bo przecież to chcesz no nie, z... nie grać na to... narodowym nie, nie bo przecież to gdzie gra Grzegorz reprezentacja Klata. jest bardzo ważną kartą przetargową w głaskaniu że tak powiem działaczy lokalnych oczywiście no jest... że później w wyborach decydują o tym no, a ten złoty pal 6 no, no się wydały no. No. Nie, no, to. Jest, z, wiecie, czym się, to jest... z czym się obudzimy po euro za pół roku? To jest zupełnie osobna kwestia. Widzicie no. no, to? Skandal. Z czym się obudzimy? So... Obudzimy się z tym, że Śląsk będzie grał na fajnym stadionie, Lech ja będzie grał tak. na fajnym stadionie. Nie, ja nie Lech, o tym mówię. Lech i Wisła nie, nie, ale będą poczekajcie grały na poczekajcie. fajnych stadionach i tych, tych Widzicie, to jest, jest podstawowym jest, jest, skandalem. Po kilka fajnych, no. Kiedy stadion narodowy był projektowany, było założenie że na Stadionie Narodowym będzie się między innymi znajdowała siedziba PZPN-u. Dlaczego PZPN nie jest na Stadionie Narodowym, tylko buduje sobie własną no siedzibę gdzie indziej? Bo zarabia się na budowaniu, a nie na... ładnie tak, bo zarabia się na budowaniu, bo tutaj Stadion narodowy byliby wtedy związani jakoś z tym Stadionem Narodowym, właśnie skończyłoby się tam kombinowanie różnych rzeczy, takie jak jest teraz, bo im jest wygodniej, bo jest to, bo jest tamto to jeden z elementów, jeżeli projektujemy taką budowę jak Stadion Narodowy, to już na etapie projektu trzeba by myśleć o tym, jak on będzie przez lata wykorzystywany. Więc to, że na przykład powierzchnie biurowe zajmowałaby, zajmowałoby PZP, co byłoby jakby naturalne i cały czas by to żyło, by przyjeżdżali, urządzaliby szkolenia, robiliby to, robiliby tamto i duża część z tego jakby Stadion Narodowego byłaby chociażby przez tą jedną organizację wykorzystana. Skandal, że oni, to, e, tak, oni to się są to jest absur absurd. No dobrze, no, no ale, ale to tak wrócił... samo jak ma być, wiesz, wokół, wokół Stadion Narodowego to ma być jedno wielkie narodowe centrum sportu tam miały no być tak, hale, miały być różne rzeczy Dobra, tak wiadomo, dalej, no. teraz budowali płot i odgrodzili kawał tak. kawał miasta no, no, to, wiadomo, to, to, to. wiadomo wiadomo że to ale to wszystko słuchajcie, będzie się a, z czasem ja zmienić. ja boję się że właśnie się nie zmieni ja, że to ja będzie nie, na zasadzie takiej, ja że, bo... że to już zostanie ta prowizorka już zostanie na długie lata obok jest sport praski w porcie praskim teraz trwa jakaś wojna potworna, tam palą jakieś chałupy, jakieś cuda się <śmiech> dzieją, dlatego że to jest teren, który jest wart miliardy. Tam powstanie drugie, drugie prawobrzeżne na centrum Warszawy, bo to przejeżdżasz mostem jesteś, pobudują tam apartamentowce, wieżowce itd., itd. Zobaczycie, za 15 lat rozbiorą ten Stadion Narodowy i zbudują 6 wieżowców. na jego Cała miejscu. nadzieja moja, no. że tak się to skończy no nie, i tak nie, nie skończy. powinno tak być. Skończy. Moim zdaniem tak powinno być. Jeszcze tak, żeby wbić ostatni gwóźdź, bo ja uważam, że euro to jest nieporozumienie. Dostaję maila, Szanowny Panie, jest Pan akredytowany, proszę przyjść po akredytację na euro. Żeby powiedzieć jak to wygląda w Niemczech, dostaję maila, Szanowny Panie, proszę się zgłosić od godziny 9 do 12 w sobotę w hotel Intercontinental, czeka na Pana akredytacja, podpisuje, że będę o 13, nie ma sprawy w lobby, będzie w kopercie czekało, co rzeczywiście miało miejsce. PZPN, jadę na Stadion Narodowy, Pani bierze mój paszport, mówi tak, jest akredytacja proszę teraz przejść do pokoju, obok, zrobimy Panu zdjęcie, ponieważ do akredytacji jest wymagane zdjęcie. Pan robi zdjęcie, nawet pozwala wybrać, mówi, proszę przejść do kolejnego pokoju, w ciągu 10 minut dostanie Pan akredytację. Byłem z dzieckiem, 10 minut mija, przeczytaliśmy jedną książeczkę, zjedliśmy czekoladę, więc myślę, że z 20 do 25 minut minęło, a zachodzę do Pani, mówię, w czym jest problem, bo jak przyszedłem, to była tylko jedna Pani przede mną, już jest 10 Pani obok mnie, Coś, mamy jakieś kłopoty techniczne, no dobrze, poczekaliśmy jeszcze kwadransik, wypada jakaś pani, domyślam się, że szefowa, mówi, mamy kłopoty z połączeniem z Kijowem, więc moje pytanie, a co ma Kijów, skoro yy, dostałem wczoraj maila, że moja kredytacja czeka, no to co, ona czeka w Kijowie, no uczynny tam lata między tym, tym Kijowem, teleportuje się, no bo nie wiem na czym, jaka jak to jest technologia skomplikowana. No więc pani mówi, na pewno w ciągu 10 minut usuniemy awarię. No kto miał do czynienia ze wschodem, ten wie, że tam się nic 10 minut nie dzieje. No więc ja biorę dziecko i mówię, to idziemy na lody. Wyszliśmy na lody, obeszliśmy stadion, no trwało to z lekko z pół godziny, po pół godziny wracamy, hala już jest pełna ludzi, jak urząd skarbowy 30 kwietnia, usterka nie usunięta, co więcej już nie 10 minut, a w ogóle nie wiadomo kiedy, więc mówię, że wychodzę. Pani zanotowała moje nazwisko i mówi, jak tylko usuniemy usterkę, zadzwonimy. To było w czwartek, gdzieś jest poniedziałek, wieczór. Nie ma. Nie ma telefonu. No Czyli usterka to... jest nieusuwalna, moja pani. Znaczy mówię. wiesz, no to jest tak, że rzeczywiście, no jeżeli robi się imprezę z krajem, który nie jest do tego przygotowany, bo nie jest, bo ja załatwiałem na przykład bilety na mecze dla kibiców Barcelony w Kijowie i wiem jak się to odbywa. Odbywa się to ręcznie. Po prostu trzeba zadzwonić. Jeżeli nie mówisz po rosyjsku, to w ogóle nie mam mowy, żebyś się w jakikolwiek sposób dogadał z kimkolwiek na stadionie Dynama Kijów. Jeżeli znasz rosyjski, a ja akurat z racji wieku musiałem się uczyć rosyjskiego, to jeszcze coś pamiętam, no to po prostu dzwonisz, proponujesz butelkę whisky i bilety się znajdują. Jeżeli zadzwonisz i powiesz to samo po angielsku to żadnych biletów nigdy nie dostaniesz na nic. Dla no, ale widzów. przynajmniej jest klarowna sytuacja. No Dzwonisz, tak, ale... ręcznie wypisują. Ja bym chciał, Michał, żeby pani w PZP, nie, ja nie potrzebuję jej cyfrowej technologii, tych 20 laptopów, tych kamer, które są, wyglądają groteskowo w użyciu ludzi, którzy się na tym nie znają. Znaczy, wiesz, no, moim cy... zdaniem, moim zdaniem satelity pewnie tam... Polskiej, tym... Ja bym tu... ja wolał długopis i niech ręcznie mi wypisze, no, to może dla mnie wyrwać jasne, to, ale nawet... wiesz, no, to, to wiesz, no, no tak jak powiedziałeś, no, obsługa po stronie polskiej, idziesz, robisz zdjęcie, później czekasz na potwierdzenie. Skijowa, no tak, tylko no. pytanie jest, po co w ogóle dwustopniowe potwierdzanie? Tak, to, są, to jest w ogóle. Pe, pewnie takie w, są... w Barcelonie potwierdzanie jest dwustopniowe, ale... nie ma, w Anglii nie ma. No tak, ale pewnie takie są wymogi UEFA, jeżeli chodzi o turniej nie wiemy jak. Ale to masz to. akredytację na cały turniej, tak? Oprócz finału. No więc y, dlatego, jak przyjdzie ci do głowy, żeby pojechać na jakiś mecz na Ukrainę, to oni też muszą się na to zgodzić. Na Ukrainie nie będę. Ale, no, ale masz akredytację ale na masz cały akredytację. turniej. Muszą cię mhm. mieć w systemie potwierdzenie tak. jedni i Dlatego idzie. dwustopniowe. No. No, no Ale, ale mogliby to znaczy, przecież już potem między sobą, tak? Ale wiesz, no, Są takie znaczy, technologie, przykładów które. Przykładów tego możliwe... typu. Jeszcze... Te Telefon. No, bel, bel, więc, bel właśnie do tego Przy, wieszam. Przykłady tego typu można mnożyć, bo Grecję mamy ostatnio na topie, jeżeli chodzi o Unię Europejską. I na przykład u nich system komputerowy, który polega na obsłudze linii kolejowej, polega na tym, że jeżeli pociąg wyjeżdża z Aten, to po prostu jak jesteś w Koryncie, a pociąg jedzie do Pafos, co jest na jednej linii kolejowej, to w momencie, kiedy pociąg wyjeżdża z Aten, pan, który siedzi w Koryncie, dzwoni do Aten i pyta się, ile jest wolnych miejsc przez telefon i on mówią mu cztery, wtedy otwiera okienko i mówi przez okienko w Koryncie, że do Pafos są jeszcze cztery wolne miejsca w pociągu To i tak jest lepiej tak, niż w Polsce, tak? Tak wygląda Unia Europejska. Nie no, w Polsce normalnie masz system, który, który ci albo ci bilet sprzedają, albo ci nie sprzedają, albo nie. tam na, nawet na korytarzu biletu nie kupisz. No. nie. Więc w Polsce idziesz i jeśli to dzisiaj, bym... nie, nie, to bym jeszcze chciał skończyć, bo jako użytkownik pociągów. Jutro jadę do Katowic, więc jeśli pójdę teraz kupić bilet, to sprzedadzą mi w wagonie numer 7, miejsce 65, ale jeśli pół godziny przed odjazdem pociągu kupisz, to sprzedadzą Ci miejscówkę, bez numeru. Co to oznacza? Że zapłaciłeś jak frajer te 25 zł za miejscówkę, tylko każdy koleś, który teraz siądzie, wygonicie z miejsca, bo on miał miejsce wydrukowane. A ty masz miejscówkę polegającą na tym, że możesz gonić jak idiota po całym pociągu. No dobra, ale jesteś w lepszej sytuacji, bo jesteś w stanie wsiąść do tego pociągu. A ty... Yy, podczas no ale zapłaciłem kraju... pełnoprawną stawkę za to, że tak, mnie każdy może po... przegnać, bo to jest trochę kraju... żenujące. W... Że czuję się w trochę w należącym... klient gorszego pod... sortu. Podczas jednego. kiedy w kraju należącym do Unii Europejskiej nie możesz wsiąść w ogóle do pociągu który wjezie Cię na prom na przykład do Włoch, bo z Padras od, odpływają promy, promy do Włoch, więc nie wsiądziesz, bo jeden pan zadzwonił do drugiego, że ma cztery wolne miejsca. Jak jesteś piąty w kolejce, to na tym polega Twój pech życiowy, że będziesz tam siedział do końca życia. No, i to, tak to, tak to, to wygląda w no praktyce. Więc byliśmy I, w... ostatnio na dworcu w Berlinie. No i przeszliśmy no. do stadionu olimpijskiego w towarzystwie kibiców Borussii Dortmund i Bayernu Monachium i rozmawialiśmy sobie o, o Polakach. Muszę wam powiedzieć tak, że generalnie ja daleki jestem od takiego narodowego patosu, takiego epatowania tam e, polskością. No, mam taki ciepły stosunek, ale, ale raczej, e, raczej e, no, Romanem Dmowskim się nie, nie uważam. Natomiast tyle dobrych słów, ile, ile usłyszałem od kibiców, szczególnie Borussii Dortmund. Nie dziwota. Tyle, tyle różnych oznak, jakiegoś tam wzruszenia no, naładowało mnie niesamowicie pozytywną energią. To znaczy tak, jeden starszy pan na przykład się popłakał. Jak dowiedział się, że jestem urodzony w Zabrzu, a tam grał kiedyś Łukasz Piszczek i, i Jakub Błaszczykowski, pan się popłakał, w ogóle się przytulił do mnie z całą ekipą <grym> oczywiście nawalonych yy, kibiców. Ci, <grym> że jesteśmy z rodziny jak się dowiedzieli, że ja jestem Polak, no to oczywiście przybili piątki i powiedzieli, ty stary, nie płać za tą metrę, tutaj nikt nie płaci. Więc to była taka porada praktyczna od razu, którą, z której rzecz jasna skorzystałem. Następnie miałem przygodę pod tytułem to, słuchaj, jak ty jesteś z Polski, i wy macie takich dobrych piłkarzy, to myślimy, że w finale y, Euro się spotkamy. uch chłopcy, ale to są tylko ci trzej dobrzy piłkarze. To znaczy, ale... że nie jednak nie znają się na futbolu. Tak, a oni na to <laughs> mówią, jak macie takich trzech dobrych, chociaż jeszcze ze dwóch takich, jak gdzieś tam Macia, na pewno musicie mieć. No, nie wierzymy, że jak macie trzech takich dobrych, to, to są wszyscy trzy trzej dobrze są u nas. No To jest nieprawdopodobne. To będzie dobrze, więc generalnie przekonanie jest takie, że że z polską piłką nie jest tak źle, skoro Dortmund kupił trzech takich, e, takich typków. No i chcę teraz czwartego. I ja właśnie chłopcom mówiłem o tym, że, że jest paru teraz młodych, zdolnych chłopaków. Może warto by się było wokół, wokół nich, no ale oczywiście to były takie rozmowy z kibicami. Natomiast ciekawa rzecz, e, ze strony kibiców Bayernu mnie spotkała, to mówiłem o tym, że tam jeden typ był agresywny. Ale przed samym stadionem rozmawiałem z jakimś panem, starszym panem chciałem jakąś pamiątkę z przywieść Marcinowi człowiek, który zbiera kubki, ale okazuje się, że fan fanshopach nie sprzedaje niczego szklanego z obawy przed ewentualną zadymą. I, i pan y, zwrócił uwagę, że mówię po angielsku, skąd jesteś? W Polski? A, Piszczek, Błaszczykowski i tak dalej. wywiązała się rozmowa. No i wspomniał, a propos poziomu polskiej piłki, że mieliśmy w Bayernie jednego piłkarza z Polski, on był bardzo słaby, Sławomir Wojciechowski. No. I ja mówię, tak, to był nasz mistrz od rzutu wolnych. On mówi, to ciekawe, że on był mistrzem rzutów wolnych, jak u nas nie wykonało żadnych rzutów wolnych. Ja mu na to powiedziałem, że pamiętam artykuł z krakowskiego Tempa z że tam 10 czy 12 lat jak ów piłkarz chciał się pochwalić tym, że potrafi zakręcić rogala i zdjąć ręcznik z No bo tak z Hitzfeldem rzeczywiście, ta, zostawał pod treningach ta. i Hitzfeld. Co się udziałem. okazało w Bayernie Monachium poza golkiperem, tam sztuczkę znali wszyscy. <laughs> Także jego największy atut, no nie był akurat w przypadku Bayernu Monachium, no nie jest aż takim wielkim atutem. No, no jest to jedynym też, polskim mistrzem z Bayernem Monachium. Tak, ale to jest też, wiesz, no to też mówi o pewnym poziomie, że u nas coś niesamowitego w Bayern Monachium jest normalne. I to, to, no to mówimy o gonieniu pewnego, e, pewnego poziomu, nie, nie który jest zupełnie. ileś tam gdzieś bardzo wysoko, teraz opowiem Wam o samym meczu, bo, bo to było show mecz to było tylko główne danie, ale były też przystawki i tak dalej, i tak dalej i to było coś niesamowitego, ja bardzo wcześnie się wtoczyłem na, na, na spotkanie oczywiście wypiłem Bitburgera bo trzeba, na niemieckim stanie trzeba wypić niemieckiego piwa, no to jest podstawa lubi się czy nie, trzeba popić piwa ja lubię, a, a też... Bitburger to nie jest dobra, bit. Tak. słynne hasło z kibice to, to znają E, oczywiście zjadłem wursztu porządnego i tak dalej, więc ten rytuał spełniłem i no w zasadzie przyniosłem, ale mam to w przedpokoju. Chciałem Wam pokazać, jak wyglądał program no przedmeczowy. Pokaż. Uwaga, wychodzę. Wyszedł. Zniknął w ciemności. Program przedmeczowy. Siódma wiadomości. Siódma 15 pogoda. No. Ja, ja go znam, więc ja mogę panom obiegu puścić. Książka. No, no, książka tak, no, no, no, no, u nas tak wygląda tak. skarb kibica na cały sezon. Znaczy puściłem panów w obieg ten, ten program, są tam plakaty, Sami jest wywiad z trenerem jednego zespołu, jest wywiad z trenerem drugiego zespołu, jak jest z wywiad północy. z, no no, no. z no tak, tak, tak. sędzią, jest wywiad z Nerlingerem, który gra w obydwu klubach, dzisiaj jest dyrektorem sportowym Bajerną, są w ogóle różne materiały reporterskie, no jest to wydane jak nasze drogie gazety dla pań, tej mniej więcej grubości. Wszyscy to dostają. No, podobna rzecz ma miejsce w, przy okazji finału Pucharu Anglii. jest podobnej klasy wydawnictwo. No to ma tak lekko licząc... E, no to można policzyć nawet dokładnie. Z 60 stron. Tak. Mo, mo, ma, tak. no, I teraz ważna metowy. rzecz. I teraz ważna rzecz, bo o tym też rozmawiałem z kibicami. Czyli z Wuper... przewidują nudny mecz, dlatego dają coś do poczytania. Z kibicami tak, do się 5 do z jest tam dobra. rozmawiałem. Oni pytają mnie... No dobrze Bartku, a mm, macie tutaj euro, no a gdzie u Was się odbywa finał? Na tym nowym narodowym stadionie. A ja mówię na to, no nie, tam się akurat nie odbył, bo Prezydent miasta i cały zarząd nie chciał, żeby się tam odbył. No więc oni na to, na kto to które piękne miasta walczyły o, o ten film. Ja mówię, otóż walczyły o to, żeby nie zorganizować, ponieważ bronili się wszyscy rękama i, i nogami. Oni oczywiście śmiali się, ale nie do końca mi uwierzyli. Znaczy myślę, że jestem bardzo dużym żartownisiem, ponieważ na mecz sobotni Został poszerzony stadion, żeby weszła rekordowa liczba 75 076 widzów. Było takie zainteresowanie, mieli panowie, że bilety były nawet i po 1000 euro. Szukam karty, to była taka, spotkałem typów z taką kartką, no setkę lekko także zainteresowanie było 6 razy większe niż sprzedanych biletów, co, co też świadczy o tym co dla Niemców znaczy ten puchar to jest liga, która ma największą średnią widzów na świecie obłożenie stadionowe w pierwszej lidze jest 95%, także to, to w ogóle jest coś dla nas niewyobrażalnego i teraz tak, zaczyna się stadion, oczywiście jest muzyka, która dudni tam cały czas, jest pan speaker, który chodzi gdzieś tam wokół płyty i opowiada różne historie i na telebimach wyświetlane jest droga do finału jednego zespołu, droga do finału drugiego. Potem jest ceremonia wręczenia nagród mistrzom Niemiec juniorów. Oczywiście jest gra jakiś zespół, gra jakaś muzyka, chłopcy się cieszą, ludzie gwiżdżą, cieszą się albo tam robią jakieś inne rzeczy. Następnie przychodzi dziewczyna, która jest gwiazdą reprezentacji żeńskiej. Niemki to są jedne, tak jak mężczyźni, czołówka światowa. Jest z nią długi wywiad, który leci na telebimach, przychodzi jakiś komentator gwiazdor niemieckiej telewizji razem ze, z panem speakerem rozmawiają z tą dziewczyną. Następnie pojawiają się chłopcy, którzy rozkładają flagi DFB na, na stadionie. Potem znowu coś jest tam wyświetlanego. Na, na Ja już zszedłem potem na konferencję prasową, więc, więc pewne rzeczy nie widziałem. No i teraz już zbliżamy się do meczu. Chłopcy się rozgrzewają. Oczywiście kwestia prezentacji zawodników. To znaczy wszyscy wiemy, że woła się na przykład, nie wiem, Łukasz i Niemcy odpowiadają Piszczek, Robert Lewandowski, Jakub Kuba, no bo oczywiście Płaszczykowski <głos> jest nie do przejścia. No i największy aplauz słuchajcie, nie wzbudzał żaden z zawodników, ani Bayern, ani Borussia, tylko trener. Jurgen Klopp, Jurgen Klopp, Jurgen Klopp, Klopp, Klopp. Niesamowite. Trener był największą gwiazdą tego, tego, tego finału. Bo to też jest ciekawe. U nas trener raczej nie u ma nas nie cieszy tak, się takim szacunkiem. U nas tak jest nawi nawiwek kielce tak jest. No bo tak. Bogdan Wenta tak. dostaje zawsze owację największą. Tak, no to, to, jest, no to, to jest coś takiego. Myślę, że jak Klopp będzie odchodził z Dortmundu, to to będzie podobnej klasy pożegnany chyba jak z Guardiolą, no bo to no, coś w ten No tak, takim desek. był Hitzfeld, tak, a, tak. który był trenerem o, obu dwu więc no, pięknie to, to powitanie zawodników wygląda. No i zawodnicy następnie schodzą z rozgrzewki i teraz otwiera się brama taka kolorowa z, takim, z taką zasłoną obrazującą Puchar Niemiec i wychodzą chłopcy, nie wiem czy we wszystkich koszulkach klubowych, jakie, klubów jakie brały udział w pucharze, ale no, było ich mnóstwo, mają baloniki i wychodzi 20 dziewczyn w złotych sukniach, w złotych rękawiczkach i tak dalej. I galowa orkiestra Bundeswehry. Orkiestra ma krokiem marszowym wchodzi na płytę stadionu. Dziewczyny w poprzek. Następnie dzieciaki wbiegają. Jakieś takie zawiniątka w rytm muzyki rozwijają. Z tych zawiniątek wyłaniają się po prawej stronie wielkie logo Bayernu. Po lewej wielkie logo Borussii. Na środku logo DFB. Zaczyna jakiś zespół bardzo popularny w Niemczech, domyślam się, grać piosenkę, która mówi nie lubię ciszy, akurat to by nie był problemem, bo tam na stadionach niemieckich się śpiewa cały czas. Po tej piosence jest hymn, dziewczyny się zaczynają kręcić w tych, w tych sukniach i dzieciaki podnoszą flagę i zaczynają chodzić w przeciwną stronę. I masz wrażenie, że ktoś uruchomił jakąś spiralę i, i te znaki wibrują. Więc prosty zabieg, ale bardzo sympatyczny. Co więcej, zaczyna się za chwilę jakiś pokaz świateł. No wygląda to po prostu przeefektownie. No więc to jest gra wstępna. Potem odbywa się mecz. Bardzo efektowny. A po meczu długa ceremonia. znaczy Świetnie jest przede wszystkim muzyka dobrana. Oczywiście, jak jest hymn klubowy, hymn Bayernu Monachium, są potężne gwizdy kibiców Borus. Jak jest hymn Borus i gwizdy kibiców Bayernu. No akurat się nie lubią. Te razie. hymny są bardzo skoczne, więc y, dla kibica z Polski też może sobie potupać, pogibać się troszeczkę. To nie jest do oboju no nie... Polsko! O, tylko to jest coś takiego prostego, zitpolkowatego, ale dynamicznego. Nie U, czy, takie nie Bok. Niemcy twierdzą, że, sto, że 100 lat 100 lat, to jest jedna z najsmutniejszych piosenek, jakie w ogóle w życiu słyszałem. No. A, a, o wiesz, o, o no, tym akurat to... nie rozmawiałem. My Niemcy co nie wymyślą, to im wyjdzie marsz. No, no więc właśnie. Natomiast no, trwa to bardzo długo. To znaczy, jeśli przyjdziesz godzinę przed meczem na, na przed rozpoczęciem spotkania na stadion, masz co oglądać. Znaczy dba, jest tam jakiś reżyser tego przedstawienia i w sposób zaplanowany prezentuje muzykę, są dozowane emocje i ty się tam nie nudzisz. Znaczy jak ja przyjdę godzinę wcześniej na Legię, to gadam przez komórkę, czytam gazetę. No, no ale też pamiętajmy, że to jest y, szczególny mecz. No, tak, więc, tak. No ale to... na finale Pucharu Polski to myślę, że generalnie musiałbyś się uchylać przed ciosami. Znaczy no, no, ja bym chętnie coś wychylił nawet, ale nie ma takiej opcji, no bo to znaczy, no, inni... znaczy jest, tylko powiem Ci, że jak ja ostatnio poszedłem na Stadionie Korony, gdzie ostatnio odbywał się y, finał Pucharu Polski, fakt, że na mecz ligowy, to w restauracji hotelowej, gdyż byłem akredytowanym dziennikarzem, mogłem tam pójść, no to też się musiałem uchylać, dlatego, że generalnie kibice chcieli bić piłkarzy zarówno Widzewa, jak i Korony, a Korony głównie dlatego, że y, słusznie zresztą zarzucali y, piłkarzom y, to, że Korona odpuściła mecz y, z Widzewem po to, żeby nie grać w europejskich pucharach. No, to nie bo, jeden mecz odpuścili. No. Po Co to, że, duże koszty że no nie stać tak. ich... to, co, to, co Ruch Chorzów miał przez, przez ostatnie dwa czy trzy sezony, wtedy kiedy mógł grać w pucharach, e, odpuszczał, odpuszczał grę w pucharach, bo ich nie było na to stać. No i teraz kibice po prostu zamiast e, podejść do sprawy ze zrozumieniem, no to postanowili <śmiech> rzucić się na, na piłkarzy. Nawet nie można było e, porozmawiać z piłkarzem, e, z byłymi piłkarzami Korony Kielce grającymi w Widzewie Łódź, czyli z Marcinem Kaczmarkiem, czy z mielcarzem, który jest tam bramkarzem także, bo jak rozmawiałeś to od razu wychodziło na to, że jesteś jakimś świętokrzyskim zdrajcą że zupełnie inne okoliczności towarzyszą tego typu wydarzeniom w Polsce. W Niemczech przede wszystkim tak, no, stoisz w kolejce po Bitburgera, stoi za tą dwóch facetów z Bayernu, dwóch z Borussii, no, to oczywiście oni cały czas sobie dogadują, to nie jest, ale to jest dogadywanie, to jest co więcej, podchmielonych pięciu typów śpiewa piosenkę e, jakąś tam przeciwko Bayernowi, wypada na to trzech innych typów, którzy jeszcze głośniej wydzierają się przeciwko Borussii, to znaczy to przypominało mi to trochę turniej miast... Bardziej, czy tak? U nas, u nas, u nas według Stilicia. Natomiast tak. tu by się bardziej... U nas bardziej... tu wygląda inaczej. No, więc, no właśnie, byłoby od razu mordobicie. Ja tam przede wszystkim dosyć mało policji widziałem. Co na 75... Ale byłem świadkiem jednej bójki. Była to klasyczna solowa, panowie. Przedł chłop, który podpchnął drugiego, który miał piwo. No, wylać Niemcowi piwo na buty, no, no, nie, no to jest... To pewnej rzeczy się nie robi. I dostał bombę po prostu między oczy ale za słabą i no, zdzielił rywala, no, potężnym ciosem, no i się wywiązała wtedy jakaś taka grubsza bójka, no, ale generalnie ludzie byli tak tym zaskoczeni, stali jak wryci oto kilku facetów potem pod, podbiegło biegu ich rozdzieliło, ale to, to znaczy, nie bo była wielka zadyma. Bo, bo generalnie rolą policji w, w, na tego typu wydarzeniach, to, to, to co ja zauważyłem też z doświadczenia, jest to, że policja jest niewidoczna wtedy, kiedy nie musi być widoczna. Widoczna jest wtedy, kiedy powinna być widoczna i na przykład na finale Pucharu Hiszpanii w zeszłym roku, na którym byłem to policja ujawniała się wtedy kiedy ktoś próbował kogoś uderzyć a wcześniej była gdzieś sobie stali pod drzewami, w cywilu, coś tam nagle biegnie ktoś, żeby kogoś uderzyć i nawet nie zdążył ciosu zadać po prostu policja nie prowokuje swoją obecnością na Camp Nou na 98 tysięcy ludzi, jest 100 tak, policjantów. Na, po po finale Pucharu UEFA się nie udało. No ale to w, w Madrycie w mieście, no, nad miastem jest, inaczej się panuje nad miastem, a inaczej panuje się nad stadionem i jego okolicą. Mecz nie odbywał się w Madrycie, mecz odbywał się w Bukareszcie. E, nad samym miastem była po prostu pewnie źle przygotowana no tak. policja do, do, do tego typu wydarzenia. No, Kibice Atletico e, słyną z tego, że, że tam z mózgami to oni są trochę też na bakier. Także nie, nie, nie to udało, im, meczu, się, to też nie udało im się unieść. Jeszcze mam nadzieję. Tak, pewnie też no przejdziemy, bardzo. no ale skończmy jeszcze tak. ten... No więc no, mecz każdy widział, bo już... Mecz... No nie każdy, bo w Polsce był tylko w Orange Sporcie, więc... A, ja... no to może powiem tak, że była ekipa Orange Sportu, był, tak jak mówiłem, pan z Super Ekspresu, jeszcze z jakiejś lokalnego wydania chyba wyborczej, nie pamiętam, pan z przeglądu sportowego, czekaliśmy długo na piłkarzy, bo długo świętowali, no i teraz tak, wygrali 5-2. Trzy gole Lewandowskiego na 3-1, 4-1 i 5-2. Piękny gole Riberego. No i prostu karne Humelsa po faulu na Błaszczykowskim. I asysta Błaszczykowskiego. I asysta Piszczka. E, Piszczka. Piszczka, tak. No i ja przy pierwszym golu też Błaszczykowski. Tak, piękna akcja w ogóle. Ta pierwsza akcja, jest. kombinacja, no wspaniała, wspaniała akcja. Sam mecz, ja byłem trochę zadziwiony. Myślę, że Bayern po tym golu na, na 1-2... <laughs> za szybko dostał tego trzeciego gola. Oni trochę przystanęli i Borussia ich pięknie trafiła, To było tak po boksersku. Znaczy był, był knockdown i od razu poszli za, za ciosem z tym trzecim golem. Szkoda, bo martwiłem się o Borussię po tym, jak Weidenfeller doznał kontuzji, bo to był taki mm. mocny punkt w zespole, ale jakoś im, im to... Mm, Sza <laughs> Jakoś dali radę. Dobra, pratyka, Feta trwała. O, już ładnych parę minut przed meczem. No przede wszystkim, co mi się najbardziej podoba i to jeszcze z czasu, jak komentowałem Bundesligę, kibice zdzierają gardło przed meczem, w czasie meczu i jeszcze po meczu. E, z piosenka e, na nutę FCB. E, FC Bayern mincie, na na, na, na, na, na, na, no. na towarzyszyła mi do godziny czwartej, do jak się załadowałem do pociągu. Ta piosenka szła mniej więcej, to chodziło o to, że Bayern Monachium zagra, zatańczy tak, jak my mu zagramy. Znaczy próbują strzelić, ale tańczą licho, bo my im gramy tak, jak chcemy. I oczywiście tą piosenką zagłuszali wszystko, co było związane z Bayernem. Znaczy, Speaker mówił München i już od razu jechała ta piosenka, w związku z tym nigdy nie było wiadomo za bardzo, co on tam chce powiedzieć. No Było to kapitalne, no, bo jednak graliśmy w Berlinie, ale hasło kibiców Borussii było zróbmy domowy mecz w Berlinie. Koszulki, ja zresztą koledze przywiozłem taką koszulkę, było Heimspiel in Berlin. Także oni tam się czuli naprawdę świetnie było, kibiców i było po prostu zatrzęsienie. Dość powiedzieć, że pod stadionem zorganizowali sobie para miasteczko i było tam, tak przynajmniej twierdzili kibice z Wupertalu, z którymi rozmawiałem, drugie tyle ludzi, co na stadionie. I to byli kibice BVB. I to jest też ciekawa rzecz, bo... Oni chyba mają najlepszą średnią w ogóle, jeżeli chodzi o na świecie, 80 tysięcy ludzi. Ja pisałem o tym dzisiaj artykuł. A procentowo to jest 95% pewne. I oni mają więcej niż Barcelona, no tak, no. więcej niż Real, to jest coś niesamowitego, a miasto ma 400 tysięcy ludzi, natomiast właśnie, ja z nimi rozmawiałem o tym, jak to jest i oni mówią, że od lat 90. jest takie największe szaleństwo, dlatego, że Borussia była w samym regionie toczy rywalizację z Schalke i z Bochum, bardzo blisko siebie, to jest takie trójmiasto, to jest w ogóle ciekawe, że tak blisko siebie funkcjonują trzy dosyć dobre kluby. No, mają. No nie, to już kawałek. Ale też kawało kawałek. Tak. z nimi. Tak, natomiast yy, no przede wszystkim szalkę to jest taki. No, nie ry rywa. No to jest jednak jeszcze kawałek. No. No, bo do Gelsenkirchen to wsiadasz do miejskiego autobusu i ja podejrzewam, że mam dalej do, do, do swojego Jak mieszkania. Jak są górnik i ruch. O, coś to, takiego, to, coś to. takiego, tak, tak, tak. No I i, za głębię Sosnowiec I oni mówili, no to, nie, dalej. Nie, to bym nie liczył. Za sosnowiec jako ślądza, nie liczył no w każdym razie e, m, mówili, że Do, Bayern to był zawsze taki m, no, pan niemiecki klub, to znaczy kibicowali mu w Berlinie, w Hamburgu i tak dalej. Dortmund to jest drugi klub, który osiągnął taki status i przyjeżdżają kibice z Koblencji, z Wuppertalu, z Ham, e, nawet z Bawarii, którzy kibicują temu zespołowi i to jest tak naprawdę e, niemiecki klasyk, bo to są dwa kluby, którym się kibicuje w całych Niemczech. Szalkę raczej się kibicuje w Westfalii, Hamburgowi raczej w Hamburgu i w, i w rejonie, w Bremie podobnie, a te dwa kluby są po prostu jakimi pan niemieckimi zespołem. To jest autentycznie ich nie klasiko, bo kibice Barcelony i Real są w całej Hiszpanii i tu jest podobnie. Więc dla nich to jest super prestiżowe spotkanie i tym większą wagę ma, ma ten hat-trick, ten sukces Polaków, bo wszystkie pięć goli to jest, to jest dzieło no, Polaków. Co więcej, Dortmund zdobywa pierwszy dublet w 103-letniej historii. Broni mistrzostwo Niemiec. Bayern może wygrać za tydzień Ligę Mistrzów. No, to jest wielki sukces. To od czasów yy, finału Dudka sprzed 7 lat żaden Polak no, nie osiągnął czegoś równie spektakularnego. Tylko, że Jerzy Dudek no, jednak nie był gwiazdą Liverpoolu. Oni mieli Gerarda. było oczywiście wtedy na znaczy, ustach no... wszystkich, ale generalnie był gwiazdą tego klubu. Największą. A tutaj. Trzech Polaków obok, nie wiem, podejrzewam Kagawy obok, obok GC, są gwiazdami. Znaczy, no i Kagawa i Gece w tym sezonie grali mniej niż każdykolwiek z nich, jeżeli spojrzysz na ilość minut. Tak, tak, no ale mają spód. gigantyczny potencjał. Kagawa no, widać, że to jest, to no jest, to tak, jest tak. nie no, ta ale, bajka. To jest no Za tak, chwilę ale, to będzie ale, wielki klub. Ka, ale każdy z Polaków w tym momencie to jest rzeczywiście taka pierwsza... Si wiadomo, jest, ma, jest Hummels, który jest... W... największy szacun ma wśród kibiców. Tak, Najwięcej no, koszulek jest tak, Hummels. No, Hummels to jest tak, Pujol, tak? Tak, to tak, jest, tak. To jest jak ktoś... Bardzo medialna w ogóle postać, chętnie udziela 15. No, znaczy nie ten sam. 15 to makejte. Piątka Piętnaście. mi się połatało. no, no Mats Hummers, tak. No, Słobotycz bardzo dobry sezon Tam no Tak, ale Hummers dobry... to jest taki najpopularniejszy numer. Zresztą koszulka Humers była najczęściej. Mało było koszulek Lewandowskiego, muszę wam powiedzieć. To mnie zadziwiło. Najwięcej z Polaków mnie było piszczka. Zdecydowanie więcej było Piszczkę. No Piszczek to jest rozpoznawalna w Bundeslidze od 5-6 od lat. To nie? raz, a dwa, że tak na przykład w przeciągu całego sezonu jednak więcej mówiło się o Piszczku. Nawet Klop w wywiadach, jak mówił o Polakach, to więcej mówił o Piszczku niż o którymkolwiek z innych piłkarzy. Ten Piszczek, znaczy Lewandowski teraz to jest ko koniec sezonu, jest absolutnie jego ale tak naprawdę przez cały sezon to Piszczek był taką tym, z tych trzech Poza Polaków wiesz, był najbardziej równą postacią i albo, najbardziej ceniony. Po sezonie albo przed sezonem i Piszczek w ubiegłym sezonie to był najlepszy prawy obrońca Bundesligi ale Lewandowski w ubiegłym sezonie to nie był zawodnik, Poza który tym błyszczał. Liga Niemiecka jest specyficzną ligą w skali świata, gdzie zawsze najlepszym piłkarzem jest albo obrońca, albo bramkarz, a nie napastnik. Generalnie jest kult napastniku. Znaczy to obojętnie co by nie robił, ale... No to są są najbardziej kult... medialnie, no oczywiście, że tak. No właśnie, Niemców jednak, jak myślisz, najwięksi piłkarze, to Beckenbauer, złotą Zamer... Piłkę? Czy tam nie jest no tak, złotą piłkę, ale u Niemców to dostaje... piłkarze nie, w roku wybiega, na ogół bramkarz albo obrońca. Akurat, jeżeli popatrzysz na Niemców, to złotą piłkę dostawali właśnie Zamer i Beckenbauer. Nie, prakty, o brońcy. O brońcy. No to nie, no No tak, no ale chodzi mi o to... chodzi Mateusz, który też ci, skończył ci, jako obrońca. Tak, który też nie był napastnikiem. No, a, a wiesz, no, znani napastnicy niemieccy, no to... A przecież mieli Gerda Millera napastnika Popele na najbardziej bramkostrzelnego w historii futbolu. Tak? No teraz go dopiero no, wiecie, no, przeskakuje. No ale to tak samo jak patrzysz na transfery i którzy zawodnicy są najdrożsi. No tak, ale oni jak gdyby idą swoim w ogóle nurtem. Tak, to oni, jest w ogóle oni, ciekawe, oni że oni mają tutaj. jakiś swój nurt. Znaczy właśnie to, to też jest ciekawe, że oni na przykład mają jakby poczucie własnej wartości jeżeli chodzi o zespoły ligowe, jeżeli chodzi o drużyny taki Bayern Monachium nie klęknie przed żadną drużyną na świecie, tylko dlatego, że jest to Real, Barcelona Co? czy Manchester no akurat Bayern Monachium jest bo takim nie musi, klubem no, no. Ale, no, no bo nie musi, no, bo Bayern Monachium ma swoją historię, ale wiesz no, oni nie stawiają, oni nie patrzą, że Real ma 9 pucharów Europy, a my mamy cztery i teraz będziemy się ich bać Real Madrid, no Real Madryt, kolejny nie, no przeciwnik, to, to, to, trzeba go pokonać. Nie, to, to, jest, to, to tak jest... mają wiele wielkich klubów, no no, Bayern Monachium jest, jest jednym Arsenal, Londyn na przykład to jest drużyna, która zawsze, zawsze klęknie. No, ale przez, to nie to nie jest, nie nie nie jest. jest. To, to In... Bayern Monachium to jest klasa, nie wiem, Manchester United. To jest United, pierwsza dziesiątka światowa. Absolutnie, absolutnie. Jest tego typu, to Arsenal. Ale Tak, ale mówię o tym, że w ogóle Niemcy tak mają, że oni mają poczucie własnej wartości. Ale złego przykładu. To znaczy, że co, że Bayern to zły przykład? Tak, Nagrody że że by na przykład. Dokładnie. Bayern jest z definicji jeden na świecie. akurat słaby wynik w Lidze mistrzów, więc yy, i rzeczywiście klęknęło przed Barceloną. To akurat nie jest dobry, ale oni, oni te, to akurat nie jest dobry przykład. Leverkusen to jest wieś. Byłem w Leverkusen, to jest. <laughs> to nie jest miasto <laughs> Ale już, już, już, już to zostawmy. Nie no, no to pod względem ligi, organizacji pieniędzy, wszystkiego i tak dalej, tak dalej. To jest rzecz absolutnie nieporównywalna, jeżeli chodzi o naszą polską ligę. I nie jakby no, toczy, nie Toczyć nie ma, toczy, toczy, znaczy, ja typu nawet nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, bo ma, to ma, nie panowie, nie ma, nie ma, porównywać. nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie nie nie ma, nie ma, do której nasze media nie zajeżdżają, mhm, karkołomnie to... wyszukując czegokolwiek w Anglii. Znaczy Jutkiewicz, yy, gdzieś tam Kuszczak w drugiej lidze angielskiej. Gdzieś tam karkołomne wyszukiwania, a wystarczy 100 euro wydać i pojedziesz i zobaczysz Polaków w roli głównych. Znaczy, Całe Niemcy o nich mówią. znaczy Wiesz co, znaczy może inaczej. Dla mnie to jest od, od momentu, karkołomne. Znaczy, nie no, od momentu kiedy, kiedy Polacy zaczęli grać yy... W Borussi to są medialni w Polsce i ludzie to oglądają, i, i, i gazety o tym piszą na okrągło. Natomiast tym bardziej zadziwiające jest to, że nikt się nie skapnął, jak ważne wydarzenie jest, które należało w jakiś sposób. Y po prostu przedstawić się polskim, no oczywiście. E, polskim kibicom. Tak? I że nikt tam nie pojechał tak naprawdę. Znaczy to bo, jest zaskakujące. Znaczy w, ogóle, bo, znaczy w ogóle dla mnie irytujące jest traktowanie Niemców jako reprezentacji z przemrużeniem oka od dłuższego czasu, podczas kiedy Niemcy znaczy, to ja tak, nie, to, to, też to, to, to nie, kto tak traktują. Tak no nie, no nie, no, nie. No, jak ja, ja ciągle czytam jakieś głupoty o niemieckim futbolu. Y, no ale to nie, ktoś, kto nie ma zielonego pojęcia, ale nie że... od wielu lat Niemcy mają zupełnie inny... Niemcy od 6 lat to jest jedna z najbardziej. Bez urazy, ale jeżeli chodzi o poziomy polskich, dziennikarstwa sportowego. To rozmawialiśmy na na, na no, podcastu no, wielokrotnie, no, wielokrotnie go ocenialiśmy. No, no i dlatego no to oceniamy. pod no. czym podtrzymuje stanowisko. Niemcy, Niemcy, Niemcy przynajmniej od od czasu od czasu kiedy reprezentację wziął Klinsmann, a myślę, że jeszcze chwilę przed tym. To jest jedna z najbardziej widowiskowo grających drużyn narodowych świata. To jest I najbardziej nie... niemiecki pod podcast w historii. <śmiech> tak, to na pewno. No, ale akurat... Pożegnamy się po niemiecku. <śmiech> no nie, jeszcze zapytamy o, o, o parę innych rzeczy z Brazylii, bo jest takie parę pytań mamy od słuchaczy. Aha. No to, proszę bardzo. Co, co z Najmarem? Ale to już, już? No teraz a to a jeszcze od Brazylii? A, a, a co na przykład z, z finałem Ligi Europa? No zaraz. Ale najpierw, najpierw się zapytam, co, co z Neymar. To oficjalnie się. kończymy wątek że coś tak, Chciałem powiedzieć no. jeszcze, że było piękne pożegnanie piłkarzy. Konfetti, tasiemki złote. Ja tego jeszcze nie widziałem, bo nie byłem na finale Ligi Mistrzów. Ale w telewizji tego na Ligi, z Lidze Mistrzów nie pamiętałem. I był jeden taki niezaplanowany gest. To znaczy piłkarze wyskoczyli porwali flagi, bo w Niemczech można machać flagami, bo u nas to jest oczywiście zabronione, bo wiadomo, że, z, że potężną bronią jest ta sztacheta, na której flaga jest przyczepiona, tak, tak, więc może to zabić. Niemcy jeszcze na to nie wpadli, mimo, że to taki rzeczy naród i, i się nie, nie zabijają tym i piłkarze porwali to i wbiegli na, na, na górę stadionu i machali tymi flagami. To było fajne, bo widać było, że a najfajniejsze było to, że owomojela, Owo który w tym meczu nie mógł biec, pokuśtykał na okulach za chłopakami, ale nie mógł reklam przeskoczyć i prosił ochroniarzy, żeby mu otworzyli tam wnękę taką zrobili w reklamach. Oczywiście, no jak to niemiecki ochroniarz, no nie ma bata, żeby mu zrobił tą wnękę, że wygrali ten puchar, ale w końcu podbiegł tam, ktoś i chyba wynegocjował z ochroniarzem. I ten biedny owomojela po tych schodkach, a to wysoki jak diabli kuśtykał tam i dokuśtykał w końcu na, na samą tą, tą koronę, także myślę, że nie grał w meczu, ale wysiłek, który włożył, żeby dobiec sam na tą koronę był porównywalny do meczu. To było naprawdę fajne to, to mi przypomina Benisza, Benisza który tak, się który, który nie, wiem, nie wiem, czy wiesz, ale Benisz jest to jedyny polski piłkarz pol, po, polski, który zamówił sobie buty y, z wyhaftowaną flagą narodową, mm -hmm. żeby było ciekawiej. Nie tak. mówi niby po polsku, ale na mecze reprezentacji wszystkie Franciszka y, smudy przyjeżdża. Nawet wtedy, kiedy był po operacji o kulach, przyjeżdżał i jako jedyny ma buty z, wy, mm -hmm. z wyhaftowaną flagą To ja mrodową. w takim razie oficjalnie odszczekuję wszystko, co, <śmiech> co powiedziałem na temat Sebastiana Benisza. Benisza. Ja, On jest fajnie. Tarnowski Gór. Generalnie to też jest mój rejon, o. więc no to ja już teraz do, oficjalnie a tutaj... odszczekuję, a tamto proszę o wycięcie <laughs> tych złych słów. <laughs> to był efekt niewyspania jeszcze. <laughs> A, no no, a, no dobra, to co? Już? No to kończymy już. Oficjalnie. No właśnie, bo pytanie. No to pytanie, co z Neymarem bo, bo tak, bo z Neymarem jest tak, że są trzy różne. On, on, jest, on jest samowystarczalny, sam zadał pytanie, nie, nie, i teraz ja sobie, nie, sobie nie. Tak. Są trzy różne teorie. Teoria numer jeden: Rosel ma podpisaną tajną klauzulę z, z Neymarem. Tak? No jak tajną, to nic za tym nie wiem e, Tak, ale czy teoria numer dwa: w Santosie nie płacą Neymarowi pieniędzy, Neymar zmieni klub, Neymar do Guardioli mówił, weźmie do Barcelony. Te wersja numer 3. Prezydent dzisiaj Santosu powiedział, że Barcelona się może gonić i w ogóle nie stać ich na Neymara i, i tak dalej. I Powiedz mi, gdzie jest, gdzie, ta, gdzie, gdzie jest prawda a propos transferu Neymara W niedzielę, ponieważ nie wiem, kiedy to pójdzie, w niedzielę Santos wygrał Mistrzostwo Stanu Sao Paulo, a w środę grać finałowy mecz Copa Libertadores, czyli odpowiednik Ligi Mistrzów w Ameryce Południowej z wylezem Sarsfield. Santos obchodził w kwietniu stulecie istnienia, pod koniec marca. W związku z tym priorytet to jest teraz wygranie Libertadores. Co do niepłacenia, Santos może i nie płaci Neymarowi, ale on ma tak skonstruowane umowy, że on w pakiecie przynosi sponsorów, to jest takie, takie trójstronne porozumienie, klub Neymar sponsorzy i, i Neymar łącznie zarabia tam około 10 milionów euro, także dla Neymara, Barcelona jako, płatnik. czy w ogóle płatnik europejski nic nie znaczy. znaczy no bo on w Barcelonie więcej nie dostanie płatnik europejski musi się solidnie zastanowić na to, co on może mu zaoferować, znaczy facet mieszka na plaży kupił sobie jacht za kilka milionów dolarów, na tym jachcie wszyscy wiedzą, że tam pływają wiecznie generalnie rozlegliżowane dziewczyny co jeszcze ci człowieku, który ma 20 lat potrzeba do szczęścia, jest forsa, jesteś sławny, jest pogoda. są dziewczyny, pogoda jest wiecznie dobra Teraz pytanie, czego człowiekowi jeszcze no potrzeba do szczęścia? Żyjesz w kraju, w którym mówisz w swoim języku, co też jest... Tak i jesteś gwiazdą no co, co jest klubu. Potrzebne? No, potrzebne mu jest pewnie y, trofeum na miarę światową. Tak, no ale jeśli Santos, Santos y, jeśli u nich podstawą jest mundial, bo to jest wyznacznikiem sukcesu w Brazylii jest wygranie mundialne. Znaczy, wszystko no, inne. Dwa lata. Tak, więc jeśli oni chcą go przetrzymać do mundialu. Więc jeśli oni utrzymają w nim takie przekonanie, że tutaj może odnieść sukces, jak on wygra mundial, to on wtedy pojedzie do Europy. Natomiast no, to jest kwestia tego, czy ta piramida, ta układanka cała z tymi pieniędzmi się utrzyma, czy nie. Znaczy, ile on może dostać w Barcelonie za pierwszy rok? 5 milionów euro. Znaczy, on, jeżeli by przyszedł do Barcelony, to musiałby zarabiać, być na drugim szczeblu zarobków, czyli za Messi. No to zamiast to jest dla no mnie jest oczywiste. 10, to jest 9-10 milionów. No teraz, są. czy Szawi, czy, czy, czy, czy Iniesta, czy ci inni no raczej są, są w stanie oni są czy przyszedł. oni w stanie są przełknąć to, że wchodzi 20-latek. No, no nie czy jest, jest taka, jest ustalona drabinka, która jest jasna w Barcelonie, jest przejrzysta. Jeżeli przychodzi gwiazda do ataku w Barcelonie, czy to był Ibrahimowicz, który dostawał 9 czyli tyle, co, co szawi właśnie, no to po prostu przychodzi i koniec, nie ma dyskusji. Mm -hmm. no, to no to jeśli mają dziewięć, no to myślę, że są w stanie się z nim dogadać, no bo Pytanie, tak... co, pytanie co, co? O czym z nim, będąc na zgrupowaniu reprezentacji Brazylii, rozmawiał Russell wtedy, kiedy tak. siedział tam dwa tygodnie a Tylko zna Neymara od ładnych kilku lat. Problem jest, jest też taki, że wokół tych piłkarzy, bo to też chodzi o często o Leandro Damiao z Internacjonalu i Lukasa z FC São Paulo są takie trzy najgorętsze nazwiska w Brazylii, super talenty. Że cały czas się ktoś z nimi spotyka. Ja już na przykład o Lukasa, o Lukasie to mam już kilka takich gazet. Proszę czasami znajomych, którzy są za granicą, żeby mi przywieźli gazety, i tam ten Lukas bidny to już był w Interze, już był w Juventusie, w Milanie, Manchester już Porto go kupił. Był. O no nie, to tak porto, jak był, jest teraz porto na razie nie. Po, y, Nasze portugalskie kluby już nie biorą. To no już nie. To znaczy, nie to jest już jak, spółka, się, nie? jak się pojawił. To Porto było jako pierwsze. Tak, to już był, nie jest ta tam ta szachtary już tam, tyby, tak, ale tak. to już w tej chwili to jest, to jest tylko ten top od Bayernu, Monachium tam y, w górę w górę. Więc, więc, Bo to są transfery od 30 milionów euro wzwyż, więc, więc o takich pieniądzach mówimy. Znaczy, wiadomo, że w przypadku Neymara, że Santos gra na jakiś mega transfer, którym się ustawi na, na najbliższe lata. I Santos rok temu, czy w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy grał w ten sposób, że podpromowywał innych chłopaków, których potem dobrze sprzedawał, tak na przykład z Aleksem Sandro i Danilo puszczonych do Porto za 20 milionów euro. Oni woleli wypchnąć ich niż Neymara za 40 do Realu, bo była oficjalna propozycja real 40 milionów euro. Oni woleli wypchnąć Wesleya do Werderu Brema i jeszcze kilku innych zawodników z Eduardo do, do Genui, żeby tylko go zatrzymać. Znaczy, On jest dla nich żyłą złota i oni wszystko grają pod niego, więc jeśli prezydent klubu mówi, że blokujemy transfer, to oni go blokują. Znaczy Ja zastanawiam się ile w tym jest gry na podwyższenie ceny. A ile w tym jest trzymanie Neymara na siłę? Dlatego, że... znaczy jest i, i pewnie trzymanie na siłę, natomiast myślę, że oni chcą po prostu firmę, która położy te 50 milionów, bo tam prawdopodobnie gra idzie o 50 tak. milionów. I jeśli ktoś na pewno powie, że ma te 50 milionów, to No bo jasne je jest dla Barcelony, że Barcelona ma na transfery 100 milionów euro. To pytanie, czy ma 50 na czy jednego 50 piłkarza. Czy ma 50 na Neymara, bo wiadomo, że Barcelonę trzeba wzmocnić na czterech pewnie do, pięciu, 4, 4 do 5 transferów w momencie, kiedy odejdzie Kaita. A patrząc po czystce, jaką wykonał Milan no, więc wczoraj, to, no to oni okej, okay, te będą się raczej bili. Też zrobili taki trochę nierozsądny, moim zdaniem, krok. Bo w momencie, kiedy Van Bommel wraca do PSV, kończy karierę Gattuso, Nesta, Inzagi, trzech... Zambrotta. Zambrotta. To, to już odchodzi pięciu. Od e, do. do jeszcze Bramkasz nam. E. E, no to, to, to jest połowa, to jest połowa tak, takiej mocnej kadry. W zostają Brazini i abiaty Do tego media, media hiszpańskie głośno mówią o tym, że, że Real będzie głównym celem transferowym Realu będzie Ibrahimowicz. Więc ma jeszcze do tego, może yy, mówi się o odejściu ewentualnym Robinio i o tym, że pato może albo wrócić do Brazylii, albo pójść do PSV, Eindho e, nie do PSV, do, do Paris Saint Germain. Także to wygląda tu na nie to. jest że, jakaś myśl. Znaczy pozbyć się całego Milanu i zbudować go od nowa. E, to jest to jakieś e, rozwiązanie no. No. znaczy na pewno tak, to na pewno be, Milan na pewno będzie drużyną młodszą bo, bo mimo tego, że Kejta może Mala... będzie inną, <śmiech> będzie to z koszulkowego punktu widzenia ma to całkiem niezłe uzasadnienie znaczy firma Adidas ma, dostanie takie zlecenia, <śmiech> że hej no tak, oni rzeczywiście tak tutaj mogą. Może, może Adidas nawet podszepnął ten, ten złoty pomysł. Wymieńcie wszystkich, bo nam się moce produkcji <grym> nie no, bo po prostu zablokowały. On się trochę nudzi. No. już nie jest premierem, więc musi... musi... Mistrzostwo, mistrzostwo przegrał z Juventusem, który... I na sprawy przy... sądowe. Na adwokatów potrzebuje. Przychodzi Conte, w którym wydawało się, że znowu jakiś wynalazek taki trenerski, nie wiadomo skąd, a tu Conte przychodzi i, i, i co robi? Wygrywa sezon bez porażki. Czyli rzecz, rzecz która się we Włoszech nie zdarza. Tak samo jak Wengerowi się to udało w 2002 bez porażki, ale tutaj w debiutanckim sezonie Conte, Conte tego dokonał w Juventusie, a też się żegna z, z, z Del Piero z kolei. No ale 38 lat, no, no to już no dobra, naprawdę, no, ale, no to ale, już czas. Ale, ale, no dobra, no ale teraz weźmy... To nie jest zawodnik Wilson, czy... czy no dobra, no ale Del Piero to jest zawodnik, który yy, może stać w jednym miejscu, ale jak podchodzi do rzutu wolnego, to Juventus będzie. No tak, tylko no, że oni mu za to stanie 4 miliony euro płacą, więc już już w pora odblokować i dać dwóm Gryczka, chłopakom w sensie. za, za, za to ściągnąć. Znaczy, znaczy, wiesz, ja jest, jest to, to zawsze problem... W Juventusu, tak, ale to ja też, wiesz, jak odchodzili ci zawodnicy Milany, ja się też tak zawsze zastanawiam no bo w, piłkarze też no, mają fajne życie w gruncie rzeczy. Znaczy, masz 30 ileś lat, już masz tych Lamborghini tyle, że już nawet nie wiesz, które jest Twoje. Tylko strykasz tym pilotem i spaczysz, i, i które się w końcu zaświeci, żeby to wiadomo, było, że to jest Twoje. Już tych modelek 100, już, już też się mylą te wszystkie modelki, ja które były partnerkami. Zajdorki wszystkie. Że... A Zajdorek następny. No. no. E, tych partnerek życiowych mnóstwo A świata, No, się w ogóle 15. nie mylą, bo on jeszcze bzyka kole, te, kolegów z drużyny. No wprawdzie na kumpl, ale zawsze. A się, no. Może właśnie to... się mylą, dlatego to wiesz po prostu. Nie mają odpowiedniego pilota. Może pilota taki ogólny. Nie w tym momencie wstawała, to trzeba. To w każdym razie, no to, to wiesz, no jest dosyć wygodne życie i chyba nie mają kłopot z powiedzeniem sobie dość i myślę, że tam może w Milanie brakowało wcześniej asertywności. Znaczy głupio było odmówić kolejne kontraktu. Ja takie wrażenie odnoszę, że za to jest. Znaczy już Milan od w ogóle dłuższego lubi czasu. Takich. Znaczy Milan z tej swojej medycyny, więc oni grali jeszcze i trzymali jakoś taki długi poziom. Poza tym Milan ja na ryszeniu, pamiętam, bardzo. No, szli, tak, tak. szli na rekord. Znaczy, że, że, że generalnie rzecz biorąc, oni zawsze jakoś tak lubili. No. Nie, nie, nie lubili za specjalnie młodzieży. No. To znaczy, tam, tam. Włosi generalnie mieli tak. zawsze taki tak. sens. Rok do, temu do, do, do rok do, do na, na turnieju piekarze. tutaj była był na Polonii Warszawa, odbywał się taki turniej drużyn młodzieżowych była Barcelona, był. Milan miał podniesioną kategorię wiekową. Był <gryst> Sporting Lizbona był właśnie Milan. No i Tam mi... juniorzy zaczynają się, od... I kończą się przy 28. Znaczy Milan na pewno miał podniesioną kategorię wagową, bo, bo drużyna juniorów Milanu to ważył, jeden chłopak w Milanie ważył tyle co trzech w Polonii albo trzech w Barcelonie. Bo ich i barila sponsor na makaronach. Tak tak, tak, tak, rozgotowują znaczy, makaron. Z... Znaczy, jeżeli, jeżeli Polonia w, w kategorii wiekowej rocznik 2001 wygrywała Polonia-Warszawa z Milanem 6 do 0, 6 do jednego, Legia tak samo no to oni rzeczywiście do przywieźli jakichś takich chłopaków, no na podwórku dzieci we Włoszech lepiej grają niż to, co jeżeli chodzi o drużyny dziecięce, przywiózł wtedy Milan. Rzeczywiście Milan to nie jest drużyna, która słynie z drużyn młodzieżowych, tak jak Sporting Lisbona, czy, czy Barcelona, czy Ajax, czy Naut, czy, czy kilka innych. Włosi w ogóle są takim rynkiem zakupu, a nie, a nie tak, promowania nie, a nie własnych a nie talentów. No chyba że, chyba, że to są takie ekipy Kaliari, Napoli, Palermo, albo Pal tak, tak, Palermo. Tak. Znaczy, to jest inne, Małe kluby szukają możliwości wybicia się przez wybicia promocje, natomiast duże kluby kupują. Yy, niewiele klubów w Europie, tych wielkich, poszło śladem Majaksu, yy, znaczy promowanie, no Barcelona coś takiego zrobiła. Znaczy, Bayern no. Monachium, to jest w Niemczech też tak, no, ale większość, to, ale z, zazwyczaj ligi są tak położone, Lefak, znaczy to są tak dzisiaj... poustawiane, że wielkie, bogate kluby kupują, a te mniejsze kluby żyją ja po prostu stary, z tego, tak. że formują młodych i, I i tylko niektóre kluby idą po rozum do głowy i też tworzą akademię jak Manchester United, który dzięki temu jakoś sobie tą trwałość zapewnia, no i też koszty utrzymania klubu no to, to Znaczy, gdyby, gdyby Barcelona chciała kupić piłkarzy, których wychowała, to, to nie miałaby na to pieniędzy po prostu. Znaczy, to, to, jest, to też jest tak, że yy, te kluby, o których mówisz, czyli tak Barcelona, tak jak Manchester United z tych dużych, to też są kluby, które mają pewną ciągłość w ogóle w budowaniu strategii klubowej. I to, i to znaczy, bardzo za, pomaga. To, znaczy, znaczy w sensie to takim, że... Zawdzi zawdzięczają że, to tak naprawdę Europa, zawdzięcza to yy, trzem, czterem ludziom. To nie jest jakiś w ogóle pomysł, który nie wiem, zrodził się na uczelni wyższej, gdzie wymyślili taki system, że wychowujemy. Nie, po prostu Johan Cruyff, który wychowywał ludzi, stworzył system, stworzył, stworzył system Ajaxu, przeniósł go do Barcelony. W Manchesterze ten pomysł został po prostu skopiowany w odpowiednim momencie, czyli w latach tak naprawdę 80. W Anglii jeszcze taką szkółkę miała drużyna Leeds United która, która też, też to przeniosła z, właśnie z gruntu z kolei francuskiego i tak, tak naprawdę tych klubów, które wychowują jest znacznie mniej To kluby, które wychowują można policzyć na, no nie wiem, na palcach obu rąk, Tak, to jest ich z dziesięć w Europie takich, które się liczą, jeżeli chodzi o wychowywanie piłkarzy znaczy, to jest bardzo cenne i fajnie, że tak jest, szkoda, że, że w Polsce się tak nie dzieje, chociaż Legia jest, Legia jest, Legia jest, jest teraz sytuację, takim Dobrym tak, przykładem, tak. No, a propos czwartego Polaka, no to trwa debata na ten temat, tak. czy Wolski powinien przejść do Borussii Dortmund. Władzę, że czy... jak najbardziej no, Natychmiast już w ogóle. Ja na jego ogóle... miejscu, gdybym mógł był na jego miejscu, to bym pojechał znaczy, tam lep... lepszego czasu dla polskiego piłkarza w Borussii trudno oczekiwać. czy znaczy, on Wo... będzie grał w Lidze Mistrzów, będzie Wolski... grał wśród Polaków. Wolski to, to jest nie jest raz. gorszym piłkarzem technicznie, bo widziałem Wolskiego wielokrotnie i na żywo i w meczach na pewno jest lepiej przygotowany w tej chwili fizycznie niż taki Mario Gece a nie jest od niego wcale dużo gorszy technicznie i on nie ma na co czekać no w tym wieku, w którym jest Wolski to trzeba po prostu z Polski uciekać czego najlepszym przykładem, się przepali za chwilę tak, najlepszym przykładem jest Robert Lewandowski który po prostu pojechał wtedy, kiedy powinien dokonać transferu i... to, bo nie no mówi to od dawna, tego, że, że tak? polski piłkarz jak zostanie utalentowany do 25 6. roku życia w Polsce, to on już kariery na zachodzie nie no, za to, się, Czy, czy wystrzeli pierwszy sezon, przykład, a potem już będzie do widzenia. Przykład broszków jest tutaj, odmawialiśmy wielokrotnie. Broszki no, no, no, wracają, broszki no, wracają. No, wracają, no tak, no, ale to jest właśnie, to jest trzy, 4 lata w... wcześniej wyjechać. Tak, nie, nie, trzeba było wyjechać. w Turcji chłopaki, dziękujemy <laughs> trzeba, trzeba było wyjechać w momencie, w którym mieli lat 19-20, no ale też jest problem taki, że oni wtedy nawet w Wiśle nie grali, albo grali ogony w Wiśle, dlatego, że, że po prostu no... Znaczy, ja rozmawiałem Pamiętajcie o tym, że kiedy powiem, wybuchła kariera Lewandowskiego w, w Lechu Poznań, to też był cud. Tak? To był piłkarz, który. Zezniczo, dokładnie, który Którego był, legia odrzucił. To był piłkarz, który równie dobrze mógłby skończyć grając w trzeciej lidze w Polsce. Ale przykład najlepszego gracza naszej ekstraklasy, piecha, jest też ciekawy. To był facet, który w wieku 23 lat grał w trzeciej lidze. A w wieku 27 zostaje najlepszym piłkarzem Ekstraklasy. Znaczy, do 23 gdzieś tam ogrywał ślęze i tego typu kluby. W wieku 24 lat zaczął zaliczył pierwszy sezon jako rezerwowy, a w tej chwili jest najlepszym piłkarzem Ekstraklasy. No, więc... no to tak jak Kiełbasa był królem strzelców. Ekstraklasy. No. No to nie jest to. A grałem przeciwko nie. A, a, a 4 wiecie, lata wiecie, wcześniej no grą... troszkę takie. Heko. Yy, załamujące, że, że przeskakują. No, piłkarze ale... już ukształtowani, no bo 23 lata to jest jednak już gracz piłkarsko ukształtowany tylko on, to jest tylko kwestia mentalności, zbudowania siły psychicznej. No, czy u nas w ogóle przekonanie skończ... o tym, że piłkarz, który ma 23 lata jest piłkarzem młodym, jest jakąś w ogóle chorobą ta. umysłową. No, no czy... Sebastian Mila jeszcze w 25 roku życia swojego ta, był młody, obywateli. cały czas delikatnym, więc, ta, ta, pamiętam więc... wywrotnym. Mówię, młody... młody piłkarz to jest człowiek, który ma lat. 18, 19, Najwyżej. 23 lata to jest piłka, który, który właśnie powinien zacząć robić wielką światową karierę, której szczyt powinien mieć w wieku 26-27 lat. A później powinien ją elegancko kontynuować i skończyć ją wtedy, kiedy. kiedy... Tak, del tak. Tak, Słuchajcie, tak, jak tak, już tak. rozmawiamy o tym, o, rozmawialiśmy o, o szkoleniu i o tym, jak w Polsce kuleje szkolenie milion razy. Natomiast chciałbym przejść tutaj płynnie trochę do tych mistrzostw Europy U17, które się zakończyły. Które się, one już się zakończyły, żeby. Znaczy dla Polaków, tak. Dla Polaków tak. się zakończyły. Natomiast y, też powiedzcie mi, bo to jest taka ciekawa kwestia. Na jakiej zasadzie jest konstruowana taka reprezentacja U17, bo ja oglądam ten mecz, te chłopaki tam biegają, ja słyszę tych komentatorów, którzy mówią tak, nie no bo tak to naprawdę, to, to nie są najlepsi piłkarze młodzi, którzy mogliby być, bo to jest konstruowane w taki sposób, że to z lig okręgowych ktoś tam się pokaże tam... i to są ci, którzy grają tu w tych ligach okręgowych, niekoniecznie to są ci, którzy w wieku, y, którzy są najlepsi, jeżeli chodzi o tą kategorię wiekową. Znaczy, bo to generalnie nie tylko w Polsce tak jest. No właśnie, to jest generalnie tak, że, że decyduje to, jest, to są zazwyczaj projekty autorskie określonych trenerów którzy wybierają sobie zawodników grających na tam kilku pozycjach i jak się popatrzy na to, jakie, jakie jacy zawodnicy w kategorii U17, a wcześniej U16, bo to jest kategoria łączona przez e, długie lata, do 2007 roku, e, grali na przykład w drużynach, które to wygrywały, zresztą nieprzypadkowo, bo Hiszpanie na przykład zdobyli nie wiem, 13 czy 14 medali od 1982 od, od od, od roku, to na przykład e, tam wielkiej kariery to z tych mistrzów U17 to prawie nikt nie zrobił. Najbardziej znanym piłkarzem, który wygrywał turniej U17 w drużynie hiszpańskiej w 1999 roku przeciwko Polakom w finale 4-1 do 1 jak było, to był Arteta. A reszta to jakieś unajmy no, po prostu biegały tam na boisku. Nano z Barcelony jeszcze był. I to który... nawet się przekłada na kolejne, na przykład Mistrzostwa Świata U20, które na najczęściej Argentyna wygrywała my patrzymy przez pryzmat Messiego i Aguero, ale Cabral, który grał w, w, Legii. w Legii to jest rezerwowy piłkarz w LH Sarsfield I takich rezerwowych tam w, po argentyńskich boiskach biega mnóstwo i pomyślałby ktoś, że jak już 20 lat, to już ho, ho, ho. no nie, bo tam wielu y, bardzo zdolnych 19-latków na przykład się nie łapi, bo jest y, no, parcie na to, żeby grali chłopcy z dużych klubów cztery największe kluby dostarczają całą reprezentację i choćbyś ty strzelił 58 goli w małym klubie, no to ciebie nie wezmą, bo ty grasz, masz pecha grać e, no to jest na też zapleczu. Kwestia, kwestia, ja myślę, że to jest też kwestia agentów. To jest na zasadzie takiej, że w ten sposób się promuje takiego piłkarza i łatwiej znaczy, go sprzedać u nas, do Europy później. U nas, u to, i, to, i, to, i, I to na taki sam, a wielkie kluby to są dlatego, duże agenci, i duże pieniądze. Dlatego i, i duże ja bym do tych no. mistrzostw młodzieżowych aż tak wielkiej uwagi y, nie, nie przywiązywał. Dość powiedzieć, że jak popatrzysz na mistrzostwa, już nie Europy, świata, w różnych kategoriach wiekowych, to popatrz, że gracze z Afryki i drużyny afrykańskie, które zdobywały Mistrzostwo Świata, tam nikt nie robił karier. 80% tych zawodników nawet dzisiaj miałbyś kłopot wygooglać, żeby ich znaleźć. W ogóle, co oni robią? Mistrzowie Świata do lat 17, złoty strzelec, czy tam najlepszy strzelec w turnieju, gdzieś tam ogrywa ogony w drugiej lidze austriackiej poszedłbym nawet dalej. Wystarczy zobaczyć na to, jak przełożyła się złota jedenastka argentyńska na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie na pierwszą jedenastkę argentyńską w tej chwili, która gra w, w pierwszej drużynie. Oprócz Messiego może jeszcze Kuna, który był powołany, on chyba nie grał nawet na tym turnieju. Romero bronił, jest pierwszym bramkarzem. Baleta, bramkarze. no. Di Maria. I nie. To, to no, nie. Dobra. No, no dobra, to nie był przykład. ale wszyscy na boisku nie biegali, to jest no, tak, że, nie, to, że to nie, nie. jest no, przełożona drużyna. W... Ale połowa okazuje się, że o, jest słabosz. w najlepszych klubach. O, o, o, o, I wcześniej w Atenach też myślę, że tak połowa była. Także nie, no Argentyna to... Ale Argentyna teraz na przykład nie ma, nie ma Argentyny w ogóle na Igrzyska w Londynie. To jest ciekawe. Wygrali dwie poprzednie edycje Igrzyska, teraz ich... A z kolei teraz jest tak, także Hiszpanów po raz pierwszy w U17 w ogóle zabrakło w, w turnieju. Nie ma w ogóle Hiszpanii na U17 po raz pierwszy w ogóle chyba ever, a w pierwszej czwórce jest Polska i Gruzja. A kto wygrał ostatnie mistrzostwa świata U17? Szwajcaria. No ale Szwajcaria akurat w U17 to wtedy była bardzo mocna i, i no przegrała. Tak, na... czekamy na, no na ale... mistrzostwo świata Szwajcarów. No ale wiesz co, no, patrząc na to, jaki postęp zrobili Szwajcarzy, Szwajcarzy w piłce w ogóle generalnie, no, no to, to... No tak, tylko że po tym, jak bo... plajty bo kluby... Bo... Oni tam poszli po rozum do grobu i znowu stworzyli narodowy program po prostu rozwoju futbolu. No. Znaczy no, i przede i wszystkie... wszystkim oni poszli po rozum do głowy i otworzyli granicę na Oslanderów i, i ta reprezentacja to są sami Oslanderzy. Nie, no, to no to tak, ale ktoś to krytykował Polaków, ma. co nie mówią po polsku. Nie, nie, nie. No. <laughs> no, ale, ale to, to podnosi... Odnosi... Ale Oslander to jest znane śląskie słowo. Więc natomiast... Ale oni mówią. Tylko pytanie, w jakim oni jest to, to jest fajne, że w dowolnym zasadzie tam, możesz tak, mówić tam, i nie ma Nawet jak przyjedziesz i mówisz po angielsku, to możesz dostać nawet lepiej Nawet lepiej, bo, bo chłopcy, którzy pracują w EBIU w Genewie mówią, że ci z kantonów niemieckojęzycznych no, znają tylko niemiecki, a nie mówią po francusku. I ja mówię, tak wy się dogadujecie, bo wy jesteście w francuskojęzycznym kantonie. No po angielsku się dogadujemy. No, tak, także tak, tak. Może mają cztery języki. Urzędowe, to się w piątym dogadują. To jest taka, taka ciekawostka. Oczywiście znaczy, wiesz, ża żaden Szwajcar mówiący, będący z włoskiej części, nie będzie chciał grać dla Szwajcarii, tylko będzie chciał grać we Włoszech w piłkę. I to nawet wystarczy popatrzeć na tych Szwajcarów, którzy lądują później jako rezerwowi w Milanie, Juventusie, czy tam w północnych Włoszech, generalnie. S są tacy. Nie. Muszę się zastanowić, bo moim zdaniem najlepszy Szwajcar, jakiego pamiętam, to był czy jakoś Sforca z Bayernu i Kaiserslautern. Yy, no jeszcze, pomocnik. No, no nie wiem, moim zdaniem Stefan Szapuiza, ale Aha. on był francuskojęzyczny, a <laughs> i z To no. był król siatki. Król siatki z Dortmundu. On no i, najczęściej Sebastian, i Sebastian Frey. Który on najczęściej zakładał stojący. siatkę w Bundesliga. Ale zobacz, szybko wymieniliśmy trzech, trzech Szwajcarów, którzy zrobili tak. gigantyczną europejską karierę. Tak? No może nie. Frey to, to, nie wiem. No Sebastian Frey artystów, no to, tak? jest, to jest, jest duża kariera. To jest uh -huh. zawodnik w Borusi bardzo rozpoznawalny, a w reprezentacji jeden z najlepszych strzelców no tak, w historii. No tak, Także, a do tego człowiek, który usadził Manchester United, zdaje się ostatnio. Już nie pamiętam, bo Shapiza to, to był dwu, chyba dwukrotny król strzelców Bundesligi, to była naprawdę no, postać. Tak, to była postać. No, Także tam nie ma problemu, a z tymi młodymi też nie ma ten fakt, że oni w większości są albo Albańczykami, albo Bośniakami, tak, albo, tak, albo Turkami, albo... Albo rzeczywiście, no ale wszyscy są, prawie wszyscy są urodzeni w, w Szwajcarii i jak, jakoś tam się porozumiewają w tym języku. Ale ja właśnie a propos tego się... padłem teraz na genialną myśl, którą no. muszę się podzielić, bo inaczej uleci. E, bo przypo... no a propos tego wychowywania i przypomniała mi się taka dyskusja, którą miałem, że Niemcy tak naprawdę mówi się, że korzystają, bo ten Kedira, Ezil to są jacyś tam um, Turcy, Algierczycy, ale oni się urodzili w Niemczech. Jakbyśmy popatrzyli na liczbę graczy występujących w bałkańskich reprezentacjach Albania, Turcja, e, dawne republiki jugosłowiańskie, urodzonych w Niemczech, wychowanych w klubach niemieckich, to by z tego można było złożyć drużynę, która od razu jedzie na mundial i tam jest medal. O sami bo... Bośniacy mają no. Bośnia, Serbia, Chorwacja, no Turków połowa. Urodziła się i wychowała w Niemczech. I teraz ja mam może taki pomysł, że może by tak yy, w ramach programu zwiększania dzietności Polak Polaków wysyłać troszkę tych matek do, do Niemiec. Niech tam pobierają te zasiłki, odciążą troszkę nasz budżecik. A potem szybciutko te dzieci wychowane w tych wszystkich szalkę Dortmundach i Bayernach. Adam źle miał podobny pomysł, ale w drugą stronę. No, no, ale właśnie bądźmy sprytni. I za 20 lat Mistrzostwo Świata murowane, wychowani w Bajernach, zdobywają mistrzostwo i wtedy... Ja, ja bym wolał, żeby, żeby naród nie za duży, taki jak, jak Polska na przykład. No, nie za duży. E, stworzył system <grym> szkolenia, tak, jak stworzył tak. naród o połowę właśnie, mniejszy, właśnie czyli, problem, czyli tak. Holandia, e, który właśnie, jest Problem stanie, polega na bo... tym, że Polska jest dość dużym narodem. Tak. I, i... Ale nie... Zresztą... Holendów jest 18 warunki. milionów, a jakoś w futbolu światowym sobie radzą. Znaczy, nie, no, słuchajcie, no, czy są, są w stanie całe te tam podmokłe tereny, które zaraz po roztopie lodowców w Holandię pierwszą zaleją. No tam <śmiech> piłkarze, oni udeptują to o, wszystko. Tak biega jak naprawdę, jak Ale... się pojedzie na, na Amsterdam, to oni tam biegają tak po horyzont piłkarzy sam, znaczy, sami. Ja znaczy ja myślę tak. Teraz wchodzi pierwsze pokolenie ludzi, którzy nie wiedzieli czym jest komunizm. Urodzili się już w wolnym kraju. To znaczy, że tak naprawdę od urodzenia byli otwarci na to, co się dzieje na zewnątrz. To są tego typu piłkarze, taki wolski na przykład, który ma dobrze poukładane w głowie. On mówi tak, ja wiem, mam świadomość swoich możliwości technicznych, wiem, że mi nic tutaj nie brakuje, wiem, że muszę popracować nad siłą, muszę popracować nad tym, żeby, no jeszcze jestem mały, słaby, wywracalny i to muszę poprawić. Wszystko? On nie ma kompleksów on wie co musi zrobić wie mniej więcej jak to się dzieje na świecie pojawiają się pierwsze polscy takie gwiazdy właśnie jak Lewandowski kiedy widać, że się da, że można i to jest też jakaś droga, bo myślę, że też oddolne takie parcie będzie powodowało miejmy nadzieję jakąś trochę zmianę tego całego systemu szkolenia bo te dzieciaki, ci młodzi piłkarze też będą widzieli, że to jest nie halo, na przykład to co z nimi robią y, ci trenerzy z Bożej Łaski, którzy nie potrafią ich trenować, no bo teraz no naprawdę no, ludzie znają języki jeżdżą, no, wsiada się w pociąg i się jedzie do Berlina, tak? Ja myślę, że to mimo wszystko jednak tak, głównym motorem napędowym tego typu działań to są pieniądze znaczy w momencie, w którym ktoś się zorientuje, że na tym można zarobić, na wychowaniu takich no. młodych ludzi, na piłkarzy, jeżeli ten rynek zacznie Polski być w jakiś sposób, między innymi, na przykład dzięki Lewandowskiemu, da. czy ewentualnie Wolskiemu i ja Szczęsnemu, zacznie tak. być bardziej drenowany przez kluby europejskie, zachodnie kluby, to... Tylko i wyłącznie wtedy tak naprawdę to zacznie nadzieję, osiągać się, jakiś to, poziom. Bo, bo, się, bo wtedy się te, w tym robi tak. interes, tak. robi się kończy, po prostu interes. To, jest, to, jest, to jest się, też, też chodzi o to, że kończy się epoka takich Sebastianów Milów. A no, ja nie, to akurat Sebastian Mila to akurat no. jest zły przykład, dlatego że uważam, Uuu. że chłopak w sposób, w jaki wrócił do polskiej ligi, jak znaczącą postacią w drużynie mistrza nie, był, to, prawda, to ale... ja bym sobie my się tak z niego tutaj podśmiewamy, ale to jest chłop, który gdyby nie jego gole i asysty, to śląsk mistrzem na pewno by nie był. on był prawdziwym kapitanem nie, nie, nie, nie. W... Ale to no, nie o to co chodzi. Śląsk, no. Śląsk został mistrzem. Ja uważam, że Najmniej ten sezon to jest... wygrał mistrza. To jest. No, no, no, to tak jak Manchester City w Anglii, gdzie ile meczów no. wygrał Śląsk w rundzie wiosennej? Nie ma znaczenia. No został mistrzem. Był no. najlepszy. No. No. Dobra, słuchajcie, dobrze. bo mamy, bo tak gadamy, gadamy, a jest kilka rzeczy, które powinniśmy omówić. Na przykład właśnie jak e... to nie ma znaczenia. Zakończenie. Polskie ligi, ma znaczenie. Może coś powiemy o finale tej ligi Europa? Bo wszyscy w podcaście byli za Bilbao. A, a jeszcze mecz wyglądał tak, jak wyglądał. No, wygląda ja przy... nie byłem za Bilbao. Ja byłem za Bilbao, yy, ale rzeczywiście, no. no to w jaki sposób Simeone odrobił lekcję i to w jaki sposób Bielsa dał się ponieść po raz kolejny to pokazuje, że on jest wariatem rzeczywiście bo on w meczach istotnych w tym sezonie czyli no To też fajne, bo to było starcie przy... trenera z, tak, z tak, zawodnikiem tak. Ale, ale to... wiesz, ja jestem, ja jestem fanem Bielsy jako, jako, jako trenera i jako postaci w ogóle natomiast to w jaki sposób dał się ponieść fantazji w meczu przeciwko Barcelonie w meczu przeciwko Realowi Madryt w tym sezonie i w meczu przeciwko Atletico pokazuje, że on rzeczywiście jest wariatem futbolowym. On po prostu postawił na ofensywę w meczu, który mógł wygrać, gdyby zagrał tak jak z Manchesterem United. Czyli gdyby stanął tymi siedmioma piłkarzami na swojej połowie i dał temu Ikerowi, Muniainowi konstruować akcję w taki sposób, jak to Muniain z głębi pola potrafi zrobić prawie tak jak Messi, bo to jest bardzo podobny typ piłkarza, to przy tym, co Bilbao miało na skrzydłach, to mogłoby to zupełnie inaczej wyglądać. A on rzucił się trochę z, z, trochę z szablą na czołgi na to Atletico. Atletico, a do tego, jak się ma tak grającego Amorebietę, no właśnie, no to. bo to, co wykonała Amorebieta w tym meczu, to jest absolutna katastrofa i ja bym za to do więzienia sadzał, a nie pozbawiał kontraktów i w ogóle zabrałbym mu koszulkę. No, jedyny Wenezuelczyk wśród, ba, wśród, wśród, wśród Basków. E, już wiemy dlaczego. No, może mu tam nie wiem, coś, coś złego zjadł, nie wiem, może inną kuchnię wyznaje, nie wiem, ja po prostu bym karał, bym dożywotnia dyskwalifikacja za taki mecz. No, trzy gole, trzy gole, a morebiety. No, wszystko, co mógł zrobić przy golach, zrobił źle. E, to, że to, że Rada Melfalkao jest piłkarzem genialnym, to wiemy. Tylko, że. Jeżeli, to jeszcze jeżeli, trzeba mu na to pozwolić. Jest, ale nie można się tutaj, przewracać tak. stojąc face-to-face naprzeciwko no, <laughs> takiego piłkarza. No. Ale po prostu, jeżeli mu się zostawi dwa metry wolnego w polu karnym, to on to wykorzysta, bo umie. No i, znaczy, to wyglądało jak pięknie skonstruowana katastrofa, i tak się skończyło. No. Ja byłem zadziwiony. Atletico Madryt wyrasta na drużynę, która będzie budowała historię Ligi Europejskiej. Zasłabi są na Ligę Mistrzów, a, a, a, a historię Ligi Europejskiej budują w sposób konsekwentny I gdyby nie wijasz Boasz i jewce Porto w ubiegłym sezonie, to, to Atletico Madryt miałoby trzy Ligi Europejskie z rzędu pewnie. Ten finał, ten finał dziwny, ale w 110% absolutnie zasłużone zwycięstwo Atletico Madryt. No i oczywiście no, Simone dobrze, pokazał, że nie jest trenerem malowanym, i o ile w lidze rzeczywiście tam szło mu różnie i też w, w klasykach, czyli w meczach z Realem czy Barceloną sobie nie poradził, to no to tutaj pokazał, że, że wie o co chodzi. Wie, że jak, jak drużne ustawić w takim meczu, jak, jak wykorzystać swoje najmocniejsze strony. Bardzo fajny mecz poza tym w ogóle. Bardzo fajny, ale też fajnie było widać, jak dobrze wyszkoleni technicznie są gracze Atletico Madryt. To, to było fajne, bo tam w zasadzie co drugi piłkarz to jest wirtuoz techniczny, to co oni potrafią zrobić z rywalem, to jak krótko prowadzą piłkę, to było świetne, to widać było też w meczach półfinałowych z Walencją i fajna rzecz jest Simeone, bo ja miałem przyjemność komentować mecze wszystkich drużyn, które on prowadził, on zaczynał w taki, w Racingu Avezianeda, później był studentem z La Plata, River Plate i fajnie było widać jak to jest trener, który, jak miał dobrych piłkarzy, trochę dobrej paczki, tam od razu był wynik. Jak w Argentynie, to, to gołym okiem widać, bo to od razu menadżerowie sprzedają sześciu piłkarzy, no i teraz ten trener musi tam wycisnąć z kamienia. Cokolwiek te drużyny mu się sypało, on odchodził i połatał Katanie. Katania miała spaść do drugiej ligi, on tam powygrywał z nią trochę meczów. 13 Argentyńczyków miał wtedy w drużynie. W zeszłym roku połatał Racinga Wezianeda, który zajął w końcu drugie miejsce w lidze. Odszedł z racingu, racing gra beznadziejnie, katania też tak średnio i w Atletico dali mu wreszcie dobrych piłkarzy. Znaczy nie, do, nie dali mu zespołu, ale miał dużo dobrych piłkarzy. No tak grający Diego, to ja nie widziałem tak grającego Diego od czasu Werderu. Od, od czasu Werderu tak. No. Masz Falcao, masz dobrych piłkarzy i trener, który już jakieś doświadczenia, jakieś szlify zdobył, potrafi z, zmontować zespół, on tam zmontował zespół. Ale na początku jego Atletico to było to samo, co w Racingu, w Katani. Twarda obrona. Na początku Atletico słynęło z tego, że nie traciło goli. Tam do przodu niewiele się działo jest podstawa... Simone to jest taki na wskroś włoski. Znaczy wygrywamy znaczy to w była ten taka, sposób, ta, była że nie taka w, ogóle w latach 90. była taka, że drużyny budujemy od obrony. Znaczy w ogóle znaczy, gieram, dobra, to ta, jest, jest Argentyńczyk, który spędził większość kariery na boiskach Włoch, trochę w Hiszpanii też pograł. No trochę. Walencja. Atletico. Lazio. Ale generalnie Lazio, Pisa i tak dalej. Więc to jest taki piłkarz, defensywny pomocnik, więc to jest taki piłkarz, który czerpie z tej włoskiej tradycji... Piłki nożnej i to naprawdę w, widać było jego, w jego drużynie. Natomiast po kilkunastu meczach tam zaczął być coraz ciekawiej z przodu, e, zaczął funkcjonować przede wszystkim Diego z, z Falcao, e, zaczęli też inni zawodnicy tam wychodzić coraz coraz lepiej zawodnicy, przecież ten, ten turek to jest rewelacja Arda. Tak, jest dla mnie. Jedno no z właśnie Arda właśnie, bo się Turan, bo tutaj, jak powiedziałeś, tak. języków, to on podobno tylko po turecku. No, ale coś tam może ręką, nogą ma. Może w ogóle niewiele mówi i nie potrzebuje wiele szczęścia. Na Natomiast to... drużyna świetna. No, mi było trochę przekro, że wyeliminowali Walencję, którą ja bardzo lubię. Una Emery odszedł z klubu. Będzie teraz Spartak Moskwa prowadził. Szkoda. Ogromna szkoda. Nie wiem, jak sobie poradzą bez niego, bo to jest taki klub, który zabiera co roku trenerowi najlepszych piłkarza. A potem mówią, stary, nie wygrałeś. No. Znaczy Una Emery to jest dla mnie trener na topową dziesiątkę światową. Tak? Ja, ja się dziwię, że tylko Spartak Moskwa. Znaczy fakt, że oni mu tam dają 2,5 miliona euro netto wiele wyjaśnia, bo on tam w końcu też chce zarobić, a w Hiszpanii poza ale mi bardzo nikt dużych pieniędzy nie płaci trenerowi. Więc to, to no to... chyba, że się nazywasz Del Bosque albo Aragoniec. No tak, ale, no, ale, ale tylko te dwa kluby no. płacą kontrakty tam liczone w powyżej 2 milionów euro. Natomiast na Atletico nie... Znaczy powiem tak, jeśli tam się pojawią pieniądze, to może wreszcie coś w tej lidze mistrzów się urodzi. Bo Simeone to jest taki twardziel, to jest taki typ wikidajły, który tych chłopaków z jednej strony potrafi krótko przytrzymać, a kiedy trzeba trochę w stylu Mourinho naładować ich agresją, on jest niezłym psychologiem, on sam jest takim kozakiem, w przeciwieństwie do Mourinho grał w piłkę. I ma takie, ma fajne wyczucie, bo ja nie lubię w Mourinho to, że on, on tak naprawdę stosuje jakąś taką inżynierię, której ja nie, ona jest taka dla mnie trochę nieludzka. Ci, ci piłkarze się w jakieś takie roboty na, naładowane agresją zmieniają. To, że on nie manifestuje radości, to, że on nie występuje tam przy, przy tych był zdjęciach. No technika wszystko. Tak, no. tak. Natomiast Simeone jest takim może trochę chamem, ale... był. Był, ale on jest z tymi chłopakami, on się spala tam z tymi zawodnikami, oni go bardzo lubią. Ja pamiętam taki wywiad z Diego dla brazylijskiej telewizji, w którym on powiedział, że on super świetnie się czuje z tym trenerem, dlatego że trenerzy niemieccy, na przykład, którzy są takimi twardzielami, hamami, wyciskają piłkarza jak cytrynę, nie spółfalają się, nie są razem. A Simeone wyciska, ale jesteśmy, jestem z Wami, znaczy wyciskam się razem z Wami chłopcy znaczy Razem wylewamy ten pod i, i im bardzo na tym zależało w Atletico Madryt, bo, bo tam nie było takiej, trudno było zbudować tożsamość tego zespołu, to nie jest zespół bazujący na wychowankach, to nie jest Barcelona, to jest zbieranina. I oni potrzebowali takiego faceta z silną tożsamością. Były piłkarz, legenda. Znaczy oni wszyscy go widzieli na boisku, no bo nie, nie, ma, nie ma szans. No jak dorastali, to musieli widzieć Ten. Simone, czy to w Lazio, czy w Atletico, Ten. czy w reprezentacji Argentyny, gdzie on był postacią jednak bardzo znaczącą. No 106 meczów rekord. No, no, także, no, no właśnie. Że to ciężko ciężko takiego, takiego kogoś nie pamiętać z boiska. Ja byłem bardzo ciekaw, bo razem w sportklubie robiliśmy jakiś puchar. Jakiś puchar Totalnie, początki. Tak, wtedy, kiedy. I okazało się w czasie tego programu, że Simeone został trenerem Atletico Zamazano, Madryt. I, tak. tak. i od razu zaczęliśmy rozmawiać, że, że, że jak to będzie. Mało tego, pierwszy mecz przecież zagrał przeciwko Atletico Madrid. Pierwszy jego mecz międzynarodowy to był mecz przeciwko Lazio. Tak, tak, tak. Że tak, było tak, ciekawie tak. chyba Malaga to był pierwszy w ogóle mecz 0-0. Tak, tak. Także w, no, w, w ogóle, w ogóle ciekaw. Na no, mało tego, to... No dobra, już nie będę o Simone opowiadał, bo o tym meczu to wszyscy go, wszyscy go widzieliśmy. Ja jestem ciekaw, jak teraz te super puchary będą wyglądały, bo Atletico będzie grało... Pewnie z Bajernem. No, chciałbym, żeby to był Bayern, Ja też Chelsea. Bym chciał. też bym chciał. Nie dlatego. Że chciałem, mam bo chcę, coś żeby. Zboczeniem. Chcę, chcę <laughs> ee, aprecjacji piłki niemieckiej, e, bo, bo już mam dosyć tego wewnętrznego oględzenia Anglii, która jest budowana na tym, że kolejny szejk albo. No, właśnie chciałem, żebyśmy trochę poględzili o Anglii. Ale, no dobrze, o... no chętnie poględzę, bo jestem krytyczny, więc. więc e, znaczy, doceniam klasy, oglądam te mecze i wiem, że to jest, to jest świetny produkt, ale to jest pompowane, no. W, że jakiś, jakiś typ, który dorobił się na jakimś tam oleju, albo jakimś innym świństwie na kontraktach rządowych, kupuje sobie klub, nie wiem, zaspokaja sobie swoje ego, facet wyjeżdża, klub leży. I następny. Ja piać to samo. Mnie to trochę denerwuje. Znaczy, a, a piłkarsko, ja mam takie właśnie dzisiaj... Tym bardziej, że się nie podnosi poziom piłki Pił... angielskiej. Znaczy, to, jest to, to jest pompowane czym, obcokrajowcami. To jest to, o czym pisałem cały czas w komentarzach, bo mnie w, generalnie w sporcie chodzi mi o to, o rozwój. Ja nie widzę, jakby tutaj. Ja widzę dążenie do osiągnięcia wyniku sportowego za wszelką cenę i porzucenie tego. Dlatego kibicuję w Anglii Manchesterowi United, dlatego że Manchester United jest to firma, która buduje, wychowuje piłkarzy i mimo tych gigantycznych długów i sposobowi prowadzenia tego klubu, tam zmieniają się Glazery, Amerykanie, cuda. Mimo wszystko to jest klub. Y tak jak Newcastle, United czy Liverpool, to są kluby tradycyjne. Ja takim klubom kibicuję. Oni mają jakąś swoją ideę, która czasem opiera się na, na, na, na nazwisku trenera, czasem na wychowankach, na różnych historiach. Natomiast Manchester City czy Chelsea, no to... Fajnie, że wygrali, ale futbolowo, znaczy, futbolowo no to City znaczy, gra widowiskowo, gra ładnie. Mało tego, nawet we wrześniu pisałem, że będą mistrzami Anglii i jakoś się sprawdziło. Jak zobaczyłem, co tam robił Silva, co robi TURE, jak oni szybko potrafią skonstruować. A tak, ale to wszystko jest. Znaczy, w, ja mam wyniki nic więcej. Znaczy, no. nie, nie, ja się nie zgodzę tutaj na wielu jakby poziomach. Znaczy, pierwszy, pierwszy poziom taki wydaje mi się, że mieszamy różne sprawy, znaczy te sprawy własnościowe w klubach. W każdym kraju może tak jest, że to bardzo różnie wygląda. Borussia, nie wiem, kilka lat temu było tak, że Bayern jakieś tam pożyczki musiał udzielać Borusi, bo oni generalnie byli tak, że nie mieli czym zapłacić piłkarzom. Czyli mogę powiedzieć, z czego to wynikało. No. Niemcy w latach 90. płacili lepsze pieniądze niż Anglicy. Żyli, tak jak polskie kluby, żyją z kanału plus. Yy, nie martwią się o frekwencję, mają to w nosie, bo mają kasę z telewizji. I tak Niemcy mieli kasę z Imperium Kircha ale Kirch robił to, co robi dzisiaj TVN. W Polsce to, to jest powód do wielkiej chwały. W Niemczech to jest powód do bankructwa. Rolował kredyty. Aż w końcu okazało się, że nie ma już kto tych pieniędzy pożyczać i Imperium Kircha zbankrutowało. I na przykład taki klub jak Kaiserslautern, który grał w Lidze Mistrzów, miał piłkarzy, kupował na kredyt. Do widzenia. Eintracht Frankfurt. Do widzenia. Co się nagle okazało? Że Borussia Dortmund, która kupuje piłkarzy na potęgę, równocześnie też zbywała piłkarzy do mniejszych klubów nie ma komu ich sprzedać teraz się zablok zablokował się rynek a to się zbiegło w czasie e Niemcy wtedy bardzo ściśle współpracowali z Ligą Włoską ze słynną sprawą Parmalat e no, e Syrio tak. czyli upadkiem z tej wydmuszki, która pompowała Parme i Lazio załamał się rynek transferowy we Włoszech czego Włosi do dzisiaj nie potrafią porządkować i Bundesliga to tak e dało w kość że Niemcy zmienili bardzo wiele, między innymi prawa własności. Ty nie możesz kupić klubu piłkarskiego. Możesz kupić 49% tego klubu. Bayer ma tylko jako swój zakładowy klub Bayer Leverkusen i Wolfsburg jest zakładowym klubem Volkswagena. Volkswagena i, no. to, i, i, I tyle. To jest jedna historia. Druga, Niemcy mają te obostrzenia związane z wprowadzaniem wychowanków. Bo, no, co jest w Niemcach porywające, to to, że oni dostają w dupę jak wszyscy, ale wyciągają z porażek wnioski i oni poszli po rozum do głowy właśnie w kwestiach organizacyjnych no i ty jak rozpoczynasz rozrywki to znowu nie jest jak w wielu ligach w Europie rozpoczynasz rozrywki i jednak liczysz na to, że cud, cud się stanie i skończysz sezon tylko tam przedstawisz gwarancję bankową audyt jakiś jest przeprowadzony i to jest po prostu robione w sposób jakiś zaplanowany, I to co mówiliśmy wcześniej, nie kupują piłkarzy za 100 milionów euro za mniejsze pieniądze ale małą łyżką też się na potem nie ma takiej sytuacji jak jest w Anglii, że Portsmouth no co, zawieszanie Portsmouth, Leeds. To... No no więc właśnie. No, no. Za chwilę może to spotkać każdą z tak zwanych wielkich marek. Nottingham, bo, him, ja, bo no jak słuchajcie, się... no, Nottingham Forest, który grał w League One, dwukrotne zwycięstwa Puchary Europy, gra w trzeciej lidze. Oczywiście Anglicy mają to, to kocham to, grałem, pierwsza liga to jest trzecia liga. No, ale dobrze. Liga tak 1. U nas no. no, no, no, więc grają w Ligu 1 dwukrotnie zwycięzcy Puchar Europy. Dwukrotnie zwycięzcy Puchar Europy to jest, to jest. Nie wiem. Juventus, który Juventus, tury. Benfica, Lizbona. No to się w głowie nie mieści. Znaczy, to jest z jednej strony fajne. No bo właśnie w iluś krajach to się w głowie nie mieści, a w Anglii jest wolny rynek. Nie masz kasy, spada i do widzenia. I to jest, to jest świetne. Jako wielbiciel wolnego rynku mówię, że to jest świetne, ale z drugiej strony. Mi trochę brakuje takiej, takiej tożsamości, która właśnie jest, jest znaczy, w Liverpoolu. Ale Tak, tylko, że to jakby, jakby prawa własności, sposób w jaki oczywiście, że jakby ta strona finansowa powinna być oparta na zdrowych zasadach. Jak przestaje być oparta na zdrowych zasadach, tak jak w jest Hiszpanii, w Hiszpanii, dokładnie, wtedy robią się problemy, bo takie zespoły, które są, e, które są markami mogą nagle po prostu paść z powodów finansowych tylko i jedynie. Natomiast te prawa własności nie przekładają się całkowicie jeden do jeden na to, czy, czy zespół, bo czy to będzie właściciel ze Stanów Zjednoczonych, czy to będzie Szejk Karabski, jeżeli ma dobrze głow w głowie ułożone i potrafi zatrudnić dobrych pracowników i wie, że musi e, mieć długoterminowy e, plan rozwoju zespołu, to to może funkcjonować, On no, tak jak no, czy, w czym Maladze są? Czym za, za są ale, no dobra, no, no, ale czym są, mówisz z jednej strony, że podoba ci się to, co jak wygląda że kibicujesz Manchesterowi United, ja nie widzę większej różnicy, że chodzi o własności W Manchesterze United w tej Ale chwili, ja a, mówię o tym, że on jest, city. że Manchester a, czy... United jest oparty o jakąś ideę. No ale dobrze, ale okej. Okay, teraz wracając do Zaczy City, też idea, się nie do. Ta idea teraz Manchester tak. United to jest Alex Fergus. Dokładnie no, to też, to no, jest który do ma 70 zasadzie. lat i zobaczymy, no, co okay. będzie za znaczy, dwa, trzy ale, lata. ale jest też szkółka, która, która wychowuje piłkarzy. Piłkarze tacy jak nie wiem, starycz na przykład. Nie, Starwich wróć, obojętny tam Welbeck no tak, no, do, do... Na myśli. wchodzą do składu i nie wchodzą, wiesz, no, wcześniej, wcześniej było złote pokolenie, był, był Giggs, Beckham, tak? których, których, do, których, wychowano w klubie. Bracia Neville. Li Sharp wcześniej, no, no, byli piłkarze, którzy po prostu byli wychowywani w klubie i, i oni cały czas tych piłkarzy tam w Manchesterze rzeczywiście ho, chowają i mają jednego trenera. Jasne, że prawo własności przy tym tutaj jest jakby w oderwaniu, tak? To jest zupełnie inaczej. A jeżeli chodzi ja o tak Manchester City, to też się nie zgodzę, że to po prostu nie wiem, wzięło się nie wiadomo skąd, tylko to jest Mancini po prostu. Dadzą mu popracować znaczy, przez następne kilka lat i zobaczymy. No nie wiem, bo ja na przykład dzisiaj kolega mi przypomniał taki pojedynek z tegorocznych tego pucharów, kiedy to Manchester City, czyli drużyna, która wczoraj wygrała ligę angielską, spotkał się z drużyną Villarreal, która wczoraj spadła z Primera Division. I drużyna wtedy zdziesiątkowana drużyna Villarreal bez ośmiu piłkarzy w podstawowym składzie, między innymi Rossiego, senny i tak dalej. Była na boisku dużo lepsza od drużyny Manchesteru City. Ale ja, ja, ja, ja, no co z tego wynika? Co z tego wynika? No wynika to z tego, że znaczy co, co wynika? No wynika to, że, że, że Manchester City. To nie jest drużyna ale to, przewidywalna piłkarsko dla mnie. Ale to w w Mówisz dłużej... o jednym meczu w tej chwili. No nie, dlatego, że Manchester City takich meczów to zagrał i w lidze europejskiej, i w lidze angielskiej. Meczów słabych, złych, Niekonsekwentnych meczów. Zobaczymy, gdzie... jak będzie wyglądał następny sezon. Jeżeli... No, no tak, dobra, myślę, że raczej to, wydaje bo to, to się zgadzam, że oni będą na budowa, ro, to jest, tak, ale... budują zespół, zobaczymy, znaczy, na ile będą no w stanie no, dobra, to robić, bo to będzie ich, to będzie, to będzie ich trzeci, trzeci sezon i rzeczywiście tam no, mają możliwości ku temu, żeby mielić. Tak? Oni... Nie wiem, no, potencjał mają nieprawdopodobne. No no, ja Patrzę na tych składów, znaczy jak się, jak... mają 16 no, zawodników. wreszcie tam zaczyna być zarzewiać jakiegoś zespołu. Ale właśnie to był problem ta, ta, ta. Problem City polegał na tym, że tam nie było zespołu, że to no, była zbierania 2 Trzy lata taki, takiego mielenia, nadal, tam nadal, nawet cztery. Teraz, teraz chyba. No, no, oni mimo nazwisk no, w ataku... No, no, zobacz, nie, czterech zobacz. napastników. Tevez, Balotelli, yy, Aguero, Dzeko. Jeden rezerwowy, jeden żelazny zawodnik, którego, którego jego teść osobisty wpycha do Realu Madryt y, tylko jak się tylko uchyli jakiekolwiek okno transferowe i dwóch zawodników, których każdy normalny trener wypieprzyłby z drużyny w sekundę. Czyli Tevez i Balotelli. Oni nie mają de facto Teves został ataku. wzięty za mordę tak naprawdę. Znaczy nie wiadomo czy został, bo on ma w głowie takie rzeczy, że to Balotelli no to, wiadomo. to wiadomo. To jest tykająca bomba zegarowa. Zresztę, no, tak natomiast tak no, Jest no. pytanie też, też Michał, czy, czy oni nie, nie... Nie popromowali, trochę nie dali pograć, no bo co, popchnęliby zimą Baloteliego i za to wtopiliby takie pieniądze. Z no Szejk raczej zarobił, to znaczy, że umie liczyć. Znaczy, więc, na pewno umie. Więc podejrzewam, że y, reaktywowali ich, i mimo wszystko wydaje mi się, wiesz, jak to Włosi, mancini nie, nie postawi... ich po to, żeby ich sprzedać teraz Tak, latem. oczywiście. Ma jak zwrócił, to Wło... coś trzeba z Tewetem zrobić. Oddać go za darmo, to jest bez sensu Za duży to jest, talent. To jest, to, jest, to jest wielkie klasy piłkarz Tak. Jest wciąż po, pamiętajcie, że im robią piękną y, reklamę robi im włoska prasa, która bez przerwy o tym facecie pisze. No. A w Anglii to jest ważne, żeby pisać o tym Natomiast opinia, opinia na temat Balotellego jest znana. No, jeżeli trener udziela wywiadów, w którym mówi, że gdyby on był ze mną w szatni jako zawodnik, to dostawałby w mordę za każdym razem. Ale też mówił nie o niego synu i, i tak, tak, tak dalej. No, znaczy, o, znaczy, Ja jestem pewien, że gdyby mógł mu dać w ryj, po prostu, ordynarnie, bo Mancini, ja, ja, ja pamiętam Mancini, go z boiska, jak grał był w Sampdoria. To był twardy zawodnik. Partner który, z Wialim, cudowny atak, jest najpiękniejszy, pamiętam. To był gość, jak który, jest, który, pamiętam. który z Guardiolą na boisku się normalnie, czy z Kumanem się normalnie bił. Oni się po prostu bili wtedy, kiedy Sampdoria grała z Barceloną. To był jeden z najtwardszych piłkarzy Sampdoria Genua i to Warto o tym pamiętać, że jak on mówi takie rzeczy, to on nie mówi tego tak sobie, że o Jezu, ale bym mu przywalił. Nie, on by mu po prostu przywalił. I on by go, on by go nauczył rozumu wtedy, kiedy mógłby to zrobić. I ja myślę, że albo dojdzie z nim do porozumienia, albo go po prostu wyrzuci z tego zespołu. No później, to czy masz, później. Ja właśnie hmm. chciałem powiedzieć, Dlaczego? że to jest taki pomysł. nie wierzę w przeszłość. ja myślę, tak, ja ja myślę, myślę że, że to, myślę, to myślę, było takie że, po, po prostu robienie, to znaczy, że tak, Teraz, tak, tak, żeby, żeby nie było za dużo straty, żeby wszystko tak, było. myślę, że on to właśnie, że Balotelli grał ostatnio zdecydowanie mnie. Inna sprawa, że on zasługuje na to żeby nie grać, bo jeżeli próbuje komuś zrobić krzywdę na boisku w taki sposób, w jaki on to, jaki on to robi, to, to, za, to za co Pepe w Hiszpanii powinien być karany regularnie, to Balotelli za to jest karany. Sześcioma, ośmioma meczami odsunięcia, kartkami, karami finansowymi i tak dalej, bo w Anglii jest normalna federacja, która normalnie karze, a nie w taki dziwaczny i tak, chory tak. sposób jak w Hiszpanii. Natomiast mi się wydaje, że oni sprzedadzą ich obydwu, albo przynajmniej jednego z nich. Yy... Znaczy Tevez to jest gotowy piłkarz do tego, żeby odejść do, do nowego Milanu albo nowego tak, Interu. Tak, więc myślę, że oni ich, ich, ich sprzedadzą na pewno Będą, będzie ich stać na to, żeby kogoś kupić. Nie dziwmy się, gdyby na przykład takiego Iguaina wyciągnęli, który by się moim zdaniem nadawał. Znaczy on dalek. ma moim zdaniem też jego ławka w Realu, bo za dobry piłkarz, żeby siedzieć na ławce. A on z racji tego, że jest dynamicznym graczem i jest szybki, lubi wyjść do kontry i tak dalej, więc on by w Włam City był, był tam, świetny. Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. O, tak, on jest silny, wysoki, dobrze gra głową. Więc więc w ogóle z tych z dwóch zamów, odchodzi, a ja na przykład Iguain przychodzi taki, taki wariant, myślę, że jest prawdopodobny, w drugiej linii tam nic nie potrzeba, tam jest tam jest komplet. W obronie też im nie, nie potrzeba. Wreszcie Anglia ma dobrego bramkarza, czyli Harta, to, to się chwali, że. No, znaczy, ja bym obronę to bym jednak wzmocnił, bo to co oni, to, co oni momentami grali w, w, no fakt, że nie na wiosnę, ale na Jesieni City miało straszną dziurę i oni... No ale teraz zdecydowali No ale wiesz, no, to jest też kwestia, oni muszą ale zacząć też, Ale też potencjał tych gra. zawodników jest ogromny. No, to są, to są no, bo młodzi zawodnicy. Bo oni wykupują i tak naprawdę jest... co, co okno no, takiej ilości zawodników, że to musi w końcu kiedyś się zgradzić. Ja Natomiast... mam taką cichą nadzieję, że to będzie pierwsze spokojne okno transferowe, bo Chelsea też w którymś momencie miała jeden Odpuść, sezon. Tak, a tak. potem odpuściła. I odpuściła właśnie, tak. i, i wtedy zyskali i myślę, że City po czterech latach szaleństwa, no też już jest pora, już prze przerobili takiej masy zawodników, że tam, no nie wiem, co miliard euro no kolejnych. Ja to tak byłem zaskoczony, że Mancini zespołu, mają i, tak. Patrząc, patrząc, konie, patrząc tak. jak było Raz budowane City, ja byłem zaskoczony, że Mancini jest tak długo trenerem, bo ze względu na to, na jakie pieniądze poszły i jakich zawodników i, i jakie oni tam mają y, zarobki. Bardziej, brak już nie, sukcesów nie brał ogólkowej drużyny jakiej. Brak sukcesów żadnych i trzymali cały czas Manciniego, ja byłem zaskoczony. Tym. Znaczy, znaczy w moim poza nich lał. No. Słuchajcie, moim zdaniem tam problem był u podchodzili i oni, oni zostawili Hughes'a. Bo oni Hughes'owi, który był rzeźnikiem, nakupili piłkarzy z Brazylii i tak dalej, i tak dalej. To w ogóle wiesz, wiecie, to oni łopatę dali, faceta od łopaty dali do komputera. No, no to, to, to nie, nie, nie tędy droga. I oni pierwsze dwa lata w moim odczuciu zmarnowali, bo to, to, to było trzeba było w ogóle od razu postawić na jakiegoś trenera typu Włoch, Hiszpan, Francuz. Mm. I, i może znaczy, to przy ta... takich zakupach, w momencie, kiedy stawia się na inne granie, co jest bardzo cenne moim zdaniem, jeżeli chodzi o, li o ligę angielską. akurat Uważam, że pod tym względem, to ja City akurat kibicowałem w Anglii o tyle, że wreszcie ktoś zaczął tam grać w piłkę w sposób inny. Bo City zaczęło po prostu konstruować akcję złożoną z 7, 8, 10, 12 podań. No Arsenal I... jeszcze, przecież. No tak, tak, tak, ale Arsenal, Arsenal też to... musimy dwa słowa tak, powiedzieć. To Arsenal no to z, z inna historia, bo oni nigdy niczego nie wygrają. Ale tak. A, a tak kuleją, kuleją, a tak, kuleją. No kuleją, kulali tak. no, tak. do. do Słuchajcie, ale ja nie rozumiem tego takiego narzekania, Narsen, na bo ja też wszędzie nie słyszę. My, ja, my też nie rozumiem. Bo, a ja, ja bo ja to jest rozumiem. drużyna, która cały czas y, oni na trzecim miejscu skończyli w kraju. Tak, tak. Ale tak powiem ci, że ja... Słuchajcie, no to. Znaczy, ja, ja im przewidywałem dużo gorszy koniec, bo uważałem, że no, będą trzecie około... miejsce jest niezłe. Co roku wychodzą z, li z fazy grupowej Champions League. No. Znaczy, to ich trzecie miejsce to też jest takie, że gdyby ostatni mecz był normalnie posędziowany. Normalnie posędziowany Nie wiem, czy wiesz, z... redaktor Zawada jest zwolennikiem not za styl w piłce nożnej. <laughs> no, no właśnie, też to, to, to mi się wydaje. Znaczy, nie. Że, że, gdybym że był, to, takie gdybym był to Prawdzie jak ja grałem w Parko Narko, też bardziej zachwycałem mnie to, jak piłka leci niż gdzie, ale to by była zupełnie inna Nie, Gdybym był zwolennikiem za Styl, to kibicowałbym Arsenalowi od zawsze. Natomiast dzisiaj tak siedząc, pracując, pisząc różne rzeczy włączyłem sobie na ESPN-ie historię Denisa Berkampa i dwie godziny patrzyłem, jak grał w piłkę Denis Berkamp jak grał Arsenal wtedy, kiedy Denis Berkamp grał w Arsenalu i Wolałbym zdecydowanie oglądać tak grający Arsenal, odnoszący takie y, sukcesy y, jak, jak wtedy. Ilość asyst do Thierry'ego Henry'ego, który wchodził do składu, ilość asyst do Wrighta, y, sposób w jaki on y, mijał kolejnych przeciwników, sposób w jaki wykańczał akcję. To, że potrafił jechać pięć dni na mecz samochodem po to, żeby go zagrać, bo nie latał. W ogóle jedna historia za drugą, on nie można oczu oderwać w ogóle. Zawsze, zawsze myślę o moich różnych ulubionych piłkarzach i zawsze zapominam o Denisie I Dzisiaj sobie przypomniałem, dlaczego to był jeden z moich ulubionych piłkarzy. Jego współpraca z Overmarsem przy Skrzydle. To Ta była taka ilość absolutnie genialnych piłkarzy w Arsenalu w pewnym momencie, że wtedy nie wygrywanie ligi i nie osiąganie sukcesów z tą drużyną to byłby grzech śmiertelny. Natomiast teraz, yy, moim zdaniem, nadal jest to drużyna pozbawiona... Yy, ja rozumiem, gramy. Tylko po coś, grajmy po coś. Arteta nie zastąpił Fabregasa i nigdy go nie zastąpi, bo jest po prostu piłkarzem od niego gorszym. Jest piłkarzem, który ma, inaczej kreuje grę, wręcz jakbym więcej podaje do tyłu niż do przodu. Arszawin miał szczyt formy, ma go dawno za sobą. Rosicki miał szczyt formy, ma go dawno za sobą. Jeżeli podolski ma zbawić atak Arsenalu, no to no, uważam, że jest to tak. droga donikąd mimo od mojego całego szacunku dla Łukasza Podolskiego to uważam, że... No, ale że... Na przykład w reprezentacji radzi sobie całkiem nieźle. Yy, no tak, tak, ja, ja, ja myślę, to, że to jest taki piłkarz. Ale to jest... Ja myślę, że to jest też może być kwestia po prostu trenera i ustawienia w drużynie. No bo to jest... Bo to, jest, bo to nie może być tak, że nagle w jednej repre, w reprezentacji gra świetnie. To samo zresztą co jest z Kloze. W reprezentacji grają genialnie i tworzą ten atak i są podstawowymi zawodnikami. Znaczy w W Kloze też jest świetny. No, no. Teraz, tak, no ale lata. To, tak, no ale to wiesz, no, chodzi mi o to, że przez całą przez całą swoją historię i to jest żelazny atak reprezentacji Niemiec i nikt się nawet nie zastanawiał, że biorą tych zawodników, a nie biorą innych. Znaczy, tu nie ma dyskusji w Niemczech, tak? To jest w ogóle, wiesz, to atak znaczy w bezpodobny. Niemczech wiesz, że w Niemczech jest coś takiego, że jest ja myślę, że to plan jest... realizowany z taką konsekwencją. I ja myślę, ale ja myślę, że to też Niemiec, jest kwestia no. trenera, więc no może, może, może jest tak, że na przykład Podolski, przy Węgerze rzeczywiście zacznie grać po prostu inny futbol. Znaczy, z Podolskim jest taka ciekawa historia, że to jest jeden z niewielu piłkarzy tym, tego światowego poziomu, który kieruje się romantycznymi jakimiś porywami w swojej karierze. To nie jest takie wyreżyserowane, że tutaj, tu zostaje wielki klub, no bo tu mi płacą. Tak jak Robinho pozwolił sobie na tę ucieczkę z Manchesteru City mhm. do Santosu, do klubu, w którym zaczynał po to, żeby się odbudować, że później przeskoczył do Milanu. No, w Chelsea też drukowano koszulki z jego nazwiskiem już. Więc Podolski odszedł z Bayernu. No, powiedział, że tam jest za duża presja i mu się tam nie podoba. Chce wrócić do Kolonii, chociaż wszyscy wiedzą, że Kolonia się broni przed spadkiem. Bayern, czołówka Ligi Mistrzów, trzecie miejsce na Mundialu. On po Euro 2008 mm -hmm. wrócił, jak wicemistrzostwo Europy. Miał propozycję wyjazdu do innego kraju, ponieważ on się nie będzie czuł dobrze w innym kraju. Miał 23 lata, więc z tymi sukcesami Tak, no to, to, był, to był jakiś murowany wysoki no, kontra. On sobie wrócił do, do Kolonii. był do Interu Mediolan i do Realu Madryt, także nie byle gdzie. Także on teraz odchodzi, ma 26 lat, jest taki gracz w sile wieku. Ale też my mówimy, no myślę, że on sobie po pierwsze dobrze poradzi. On myślę, że będzie podobna misja, trochę jak Arszawina w zespole, z tą różnicą, że Chyba on jest chyba raczej bardziej taki zdyscyplinowani niż, niż Arszawi. to, to, znaczy, to nie trudne. Poza tym <laughs> będzie y, będzie Mertesaker, który jest spokojnym graczem, takim wzorem profesjonalisty, więc myślę, że to będzie mia, miało znaczenie. Raczej myślę, że Mertezaker będzie go tam wiesz, trochę. No, gra, koło, gra koło Van Persiego, jeżeli Van Persie nie odejdzie, Van odejdzie to. No, stworzenie pary takiej, gdzie rzeczywiście wchodzący z głębi pola albo umiejący atakować przy skrzydle. Trochę taki piłkarz jak Benzema Podolski to jest dla mnie taki tak tak ja go na boisku widzę i uważam, że Lewandowski spokojnie w takim arsenalu też by sobie znalazł miejsce w parze mi trochę za, za Van Persie. To jest wcale niezły pomysł dlatego, że Van Persi to jak patrzę na niego teraz i dzisiaj tego Bergkampa pooglądałem, to ten Van Persie w formie z tego sezonu, tak, z bardzo to jest podamy. bardzo podobny piłkarz, grający bardzo podobnie technicznie, bardzo odważny, bezczelny wręcz, że jakbym... bezczelny to był zawsze. W niektórych rozwiązaniach mówię taki... W Ale bolowny. teraz mu wchodzi. Tak, tylko, tylko no zobaczcie, zobaczcie, zobaczcie, w jakim kierunku poszła nagle piłka. Można, że strzelasz 30 goli w premiership i jesteś na trzecim miejscu walcą złotego buta z ogromną stratą, bo Messi 50, Christiano 46, a ty strzelasz 30 goli w lidze angielskiej i w ogóle gdzie? W ogóle z czym do ludzi? No? Tak, bo to też jest znowu pytanie, nie wiem, czy już możemy przejść do innej ligi. E, to przechodzimy e, o, o to dokąd zmierzasz liga hiszpańska. Liga Ligo hiszpańska. E, liga hiszpańska. Jak żyć? No właśnie, bo, bo to jest taki problem, że z jednej strony to jest moja ulubiona liga, a z drugiej strony. Trochę już też zaczynam być zmęczony kolejnymi pogromami w wykonaniu Realu i Barcelona. Czyli znaczy, ja bym chciał powrotu do normalności. Znaczy, znaczy, to, co, to, co, takiego, to, co żeby zrobił można w tym sezonie Real na przykład Z jakimś elementem ryzyka. Znaczy, to, co zrobił w tym roku Real Madrid, czyli 100 punktów i 121 bodajże, że tak, tak. Bramek strzelonych. No to jest, to, to, dotykamy już powoli znaczy, jakiegoś wiesz, takiego no, kuriozum. Znaczy, no, trochę, trochę szkockiej kraty. Tak, no super. Tylko, że no, no, ile? Dziewiąty sezon z rzędu te dwa kluby wygrywają, tak? Od ilu lat te dwa kluby zajmują pierwsze dwa miejsca? Od 2000. Tak. drugiego roku. Nie, The jeszcze w 2004 Volokaline. była Walencja Mistrzuch. 2004 Czyli od 2005 te dwa zespoły zajmują miejsca 1-2. No to coś jak w Anglii. Teraz Manchester City to przełamał. Tak, no no, w Anglii no, no nie. Było to, się United. to się no, Szkocja się robi. Nie? No, tylko, że znaczy, y, mam wrażenie, tak? że w Anglii mimo wszystko jednak y, różni ta potencjał. tymi się tym Już rozmawialiśmy. Się, tak, no dobrze, no dobrze, ale nie. No, ale my jest znaczy, to znaczy, się zrobiło absurdalne. Czy facet Simeone, Atletico wygrywa Ligę Europy, co nie ma żadnego znaczenia w Ale... Lidze. Tak. No, lat... no zobacz, Bilbao, które szło jak po swoje praktycznie, tak, zajmuje jedenaste miejsce. Nie, ósme chyba. Nie? Bilbao, nie wiem, Bilbao... Tam nie, pod koniec no... pierwszej dziesiątki. Przez... No, Przez tak. no, siódmy, no, przestałem tak. śledzić w ogóle wyniki Bilbao w, w Lidze Hiszpańskiej, bo oni po prostu tak odpuścili. Je znaczy, Walencja walcą... no, jest, który trzeci raz z rzędu trzecia tak. Trzeci raz rzędu z jakąś mega w ogóle stratą. 40 punktów straty. No. I leje ich ta Barcelona z tym Realem, no jak w Kacze tak? Znaczy, ja, znaczy my tu kamienia filozoficznego do tego nie wymyślimy. Wiadomo, co, co powinno być. Bo powinno no, być no, równe traktowanie wszystkich Oczywiście, społów. tak jak w powinna być że, dlatego, że pieniędzy. podział pieniędzy. Skończmy, no, pieniędzy skończmy, no. z, skończmy może dyskusję o tym, na, na, na tym, że jeżeli dwa kluby, y, czyli Barcelona i Real wysyłają... Y, wysyłają pismo do komisji rozgrywkowej, że oni to chcą, żeby ich mecze odbywały się w październiku i w marcu, a nie w innym terminie, bo to im koliduje z ich rozgrywkami w Lidze Mistrzów, to jest jakieś kuriozum kompletne. Bo co ma powiedzieć y, Betis Sevilla, y, Real Sociedad, czy inne zespoły, które mają rozgrywki ligowe i oni na przykład y, nie chcieli... Albo taka Walencja, która też będzie grała w Lidze, Lidze Mistrzów na przykład. Albo, no nie, no tak, Malaga będzie, będzie, grała, Malaga będzie w grała w Lidze no. Mistrzów, a, a poza tym są drużyny, które walczą o utrzymanie i dla nich to jest być albo nie być w ogóle, być może dla klubu, a nie tylko dla tego projektu sportowego, który teraz jest toczony. To jest w ogóle absurdalne. W ogóle wysyłanie tego pisma. ja, jako y, i kibiz, i członek klubu, Jakbym miał taki pismo podpisać, to bym nawet, nawet bym sobie rąk nie brudził w ogóle branił go do ręki, bo to jest w ogóle jakieś zaprzeczenie w ogóle rywalizacji sportowej. To jest absurd i to jest kolejny kamyczek do, do, do tego ogródka pod tytułem podział, podział pieniędzy spraw to w jaki sposób dysponuje się gruntami przez miasto Madryt na przykład w stosunku do Realu, to w jaki sposób kluby te dwa są traktowane przez telewizję przez i, i tak dalej, i tak dalej. Szkoda, szkoda czasu. Jeżeli to nie, nie, się nie zmieni, ja wiem, że to jest wizytówka hiszpańskiego futbolu i jest to oni oni no ale tego, Właśnie którego... chyba powoli robi się tak, że coraz znaczy bardziej ludzie mają ucie... tego dosyć. Ja uważam, że Liga Hiszpańska jako atrakcyjna liga do oglądania telewizyjnego traci na tym, jeżeli tak, chodzi tak, o, o rynku I to ewidentnie bo... widać również i w Polsce. Z, z, z kibicami rozmawiałem z... W, w sobotę niemieckimi i była taka rozmowa, pytanie. Tam ich, co, co wy oglądacie. A oni mówią, no jak to, co? No przede wszystkim oglądałem Bundesligę, no to jest podstawa, katujemy wszystko, co się da. E, Mansza nasz oczywiście, Nacional oglądamy wszystko, Puchary Europejskie, wszystko. I ja mówię, no dobra, inne ligi, a one stary, no jak się oglądamy tej naszej, no to oczywiście, no derby Manchesteru, Arsenal, no Barcelona, Real, jakiś tam Milan w derby Mediolanu, ale dla, dla nich nie jest smaczkiem Espanyol kontra Villarreal, co ich to w ogóle obchodzi do cholery? To, to są jakieś ogórkowe występy. Ale mówią tak. Liga hiszpańska jest dla nas niezbyt ciekawa. No bo to jest albo jeden, albo drugi zespół. Wolimy jednak ligę angielską, bo trochę bardziej się tam miesza. Wolimy na przykład potem ich o Ligę Włoską, mówią, że już kiedyś cieszyła się w Niemczech bardzo dużym prestiżem. Ten prestiż bardzo mocno spadł w Niemczech. No, to nie tylko w Niemczech w ogóle. Spadł. Tak, skupiła teraz taka mała stacja Sport Digital. To też jest znamienne, że nie chodzi w Skyu. Yy, tylko no, były podzielone Sport. prawa wcześniej, były tak, podzielone tak. między Sky i Canal Plus. Tak, tak, tak, tak. Więc, yy, więc mówili właśnie, że Liga Włoska u nich bardzo prestiżowo a, straciła. I traci też Liga Hiszpańska, właśnie to, co to, to, to ty mówisz, bo, bo nie, nie bardzo wiedzą, co mają oglądać. Znaczy jeszcze. Ja mogę z podwórka sport klubowego powiedzieć. Kibice przesyłają do nas maile i na przykład mówią tak no wiecznie ten Real, cholera tylko Real i Barca to Grand Derby. No i ja teraz zaglądam do, do informacji jaka jest oglądalność. Mecze Barcelona, Real to jest rzędu 280-300 tysięcy widzów, to są rekordy w historii stacji. Dzień później gra trzecia w tabeli z Walencja w Derby, walencji z czwartym Levante. w tabeli Levante i jest 55 tysięcy widzów. To znaczy widzowie piszą, jest za dużo, ale i tak oglądają to za dużo bo wiedzą, że tam jest nie, no, no, wiesz, no, komuś, no, ale, ale Grand Derby powiem, to jest wiesz. też taka wiesz, szczególna historia, ta, ta bańka jest dmuchana, to jest w ogóle, wiesz, jeszcze w Polsce pisze się o tym, wiesz, wielka praca Derby wiesz, Europy wszędzie, i tak dalej. Wszędzie, wszędzie się pisze. No, generalnie, generalnie, że to, jeżeli, to, wieś, jest, no, to, jest, to jest bańka, to jest nieprawdopodobna bańka medialna, wiesz, znaczy marketingowa, więc, więc jakby tutaj Walencja, Walencja... Czyli ja mam nie taką cichą szans. nadzieję, że coś, nasze znaczy cichą nadzieję, znaczy ja nim nie życzę źle, ale tam w Hiszpanii musi to pęknąć, bo po pierwsze gołym okiem widać, ile klubów w tym sezonie, popatrzcie, biegało bez sponsora koszulkowego. Walencja w drugiej buźno. części sezonu, Atletico to samo, no to jest nieprawdopodobne. Ale i w tym Żeby... sezonie już zaczęły się kluby bardzo poważnie burzyć, znaczy no tam już, tam już było zarzewie buntu, znaczy, on, w którym sobie to, na razie poradzono. Oni się, oni się burzyć się burzą, natomiast to jest tak, że pankta, pacta sunt servanta, to, dopóki są podpisane umowy, to z nimi niespecjalnie można coś zrobić, natomiast jeżeli, jest druga rzecz. No jak się wszyscy gdzieś tam zbiorą, to sam, sam, że tak powiem, Real z była Barceloną już. nie będą rozgrywali wszystkich Tak, Tak, tak, już taka lidzy. propozycja rzucona, żeby Real i Barcelona, skoro chcą tak, no, tak. same rozgrywanie, nie jadą do Portugalii grać albo do Francji. No wiesz, Real też zaproponował Barcelonie, żeby sobie grała w katalońskiej też lidze swego czasu. Także, hmm. Znaczy, ja, znaczy, no nie, nie ma czegoś takiego jak rywalizacja sportowa dla równych i równiejszych. Albo wszyscy walczymy na równych warunkach. Albo dajmy sobie spokój, bo inaczej to nie ma... I to w pewnym momencie musi wyjść. I ja albo wyjdzie w ten, albo w inny sposób. Sposób jest taki, że ja na przykład osobiście, ja od ubiegłego sezonu, kiedy tych Granderby w kwietniu było za dużo, nie czekam na Granderby. Ja kiedyś na Granderby to czekałem odliczając dni. W tej chwili Granderby dla mnie, no to jest po Spowszedniało, prostu... Spowszedniało po prostu. Musztarda no, po, no. znaczy, no, po prostu? To, to też było tak, że w ostatnim czasie no tak było się wyjątkowo wiele. Tak, dokładnie. Tak. Wyjątkowo no, ale wiele, a brakło, ale, ale, a, brakło, ale, a, brakło, a brakło rywalizacji innej, to znaczy brakło, brakło jeszcze jakiegoś klubu, czy dwóch, tak, które, tak, które by było, które Grand jeszcze można by było. Ale jest ich wyjątkowo które, wiele które jeszcze dlatego, że nie ma z kim odpaść w Pucharze Króla, chociażby wcześniej. tak? To znaczy musisz się wcześniej, czy później z Realem Madryt spotkać. Tak się stało, jak się stało, że i Real i Barcelona odpadły w Lidze Mistrzów i nie spotkały się po raz kolejny w Lidze Mistrzów. Dla światowego futbolu lepiej. Ja, ja... Znaczy, Tank. wiecie, ten paradoks jest o tyle to, to, to jest o tyle paradoksalne, że na świecie było dosyć dużo lig tak mocno podzielonych, gdzie są trzej faworyci murowani i tam to pękło. W Turcji skandal korupcyjny. No oczywiście porównanie Turcja-Hiszpania może brzmi śmiesznie, ale, ale jest nie, to jakieś odniesienie. Parę lat temu doskoczył Bursa Spor, teraz Trabzon Spor. To już nie są trzy kluby tylko ze Stambułu. Tam jest czołówka, rozrosła się do pięciu drużyn. To już jest ciekawie. W Anglii jednak się tasuje, bo, bo doskoczył City no, to ten ma pieniądze. Od, odpadł trochę Liverpool. W Anglii jest ciekawy. No, ale wiesz, ale to jest te, Chelsea te... wypadła. Ale, Odpadła, to, ale jest... to są cały czas zespoły, które są z wielką. Ale to są zespoły, które w każdej chwili mogą Chelsea, wrócić. Do... W, Sący, w Holandii wrócić się do bardzo zmieniło. Trójka się rozbiła, bo, tak. bo Feyenoord wpadł w komplet w totalny długi. Feynord się pozbierał, ale doskoczyło Twente i AZ. I ta czołówka y, to jest w tej chwili pięć klubów. Herenwen jeszcze ich tam goni, więc Holandia jest bardzo ciekawą. Jeszcze w Anglii są takie zespoły, na przykład jak Swansea, tak? Benjaminek, który po prostu gra tak jak gra, to znaczy, że jakby w ogóle... Do, do, do i Banki... szybko nie dojdzie, ale powoduje, no, ale, że, że, że, że tak. przyjemnie się na nich patrzy. Ale, ale Banki... jak, jak, gra, jak gra Manchester ze Swansea, albo Arsenal ze Swansea, to nie możesz mieć takiej pewności, jak wychodzi Real przeciwko jakiemukolwiek innemu zespołu. W Granadzie wiesz, skoro... że co będzie albo 6, albo 8. Tak. A tutaj oglądasz i może być różnie, no. No, w, Angli w Anglii jest jeszcze ta, ta, ta historia, że jest to bogata liga i te kluby są w miarę wyrównane, że tam w każdym sezonie tak naprawdę może nagle doskoczyć dwa, trzy kluby do rywalizacji. No nie, ja bym się raczej nie zgodził. Że ten Liverpool, ten no, Niby Newcastle Newcast, Newcast miało doskoczyć i zobacz jak doskoczy. Słuchajcie, oni nie, doskakują nie, nie, nie ale do trzeciego miejsca. Ha, no. znaczy, powiedzmy sobie otwarcie. To jest pewna legenda tocząca się wokół ligi angielskiej, że tam ktoś doskakuje, coś się nie, dzieje. Tam się biją tam trzy tam jest... kluby co roku. To jest z bokserami irlandzkim oni mają po prostu styl na, na muce no, no, u Kliczki to się zawsze wydaje że się nic nie dzieje To jest jak, um, Sullivan był taki bokser który no, lał się, lał się zawsze mu noz łamali, ręce, palce no a i wygrywał 40 razy przez nokaut i Kliczko też wygrywa 40 razy przez nokaut ale nawet nie draśni no, efekt jest ten sam, Manchester United no tak, nie spada poniżej drugiego miejsca słyszeliście, że bokser Szpilka chce znokautować Kliczkę? Śmiechem. Nie, nie, nie bo dostał oficjalne zaproszenie jedzie do Kliczki jako sparring partner. A, pod jakimś takim fortelem chce go. Nie, nie, nie, nie, fortelem, Tylko mówi, że generalnie on tam przebadał sprawę i z Kliczką to jest tak. Myślę, że przebadał że z, się. Z ostatnich, z ostatnich, z ostatnich dziewięciu sparring partnerów Kliczki siedmiu trafiło do szpitala po, po, po sparingu, ponieważ Kliczko traktuje sparingi poważnie. No i szpilka no, będzie ja szpilka tak. Ja też traktuję <głos> to poważnie. Nie będę się opierdalał. <głos> <głos> Mówi i tak, jak będzie okazja? to się nie zawaham. I no, no, ten, no, znaczy, bardzo, bardzo, bardzo rozsądnie to wszystko powiedział, powiedział, że ja jadę się uczyć, że to jest dla mnie wielka rzecz, że będę mógł z nim sparować, to jest w ogóle super, bo to przecież mistrz świata i tak dalej. No, ale chodzi o to też, że będzie uczestniczył w treningu. Dokładnie. Ja muszę wam powiedzieć, że, mają że lat. coraz bardziej imponuje ten cały szpilka. Boks, szpilka. Nie, tak, on, bo on, znaczy, on w pewnym momencie, mam wrażenie, zaczął swoją karierę, która zaczęła się od gaszenia światła y, ludziom po prostu dzięki temu, że mam młotek w ręce. Tak. Zaczął ją całkiem poważnie traktować. I to... po wyjściu z tego więzienia to ja miałem wrażenie, że to jest po prostu jakaś taka denta sprawa yy, po prostu rozgłaśniana przez, przez dziennikarzy, jeszcze tego te żenujące różne wypowiedzi, takie jakich on udzielał, ale z czasem to się okazuje, że on sobie układa w głowie, wie, że pewnej rzeczy nie może robić, podporządkował wszystko boksowi, wypowiada się w miarę składnie, inteligentnie, wie co chce zrobić, super. No, a, a co więcej, coraz lepiej boksuje. No i naprawdę to jest... Znaczy, wiesz, na... A ile on już ma lat? O nie, już 30 lat. Nie, nie, nie, nie, nie. już 20 lat. To, to tak. A w no, ab, ręku ma faktycznie młotek. A to, to jest. w boksie, to waga ciężka do 40 I, i, no, a, patrząc Patrząc na tych wszystkich polskich bokserów, no, z całym szacunkiem dla dla Adamek nie ma warunków, żeby. Znaczy, w, w wadze ciężkiej, jak nie masz ciosu kończącego, to. To to musisz być genialnym bokserem. A taki Szpilka ma cios kończący. To jest jedyny polski bokser, w wadze ciężkiej no to, to musiałbym daleko to. szukać, żeby trafić. Słuchajcie, a Ma trochę boksu, więcej charakteru niż na przykład bo ja taki jestem, gołotak. No właśnie, a propos boksera gołoty, bo ja nie jestem jakimś takim wielkim teraz fanem boksu, bo trochę mnie zmęczyło to, że tych organizacji jest 5, 18 kategorii wagowych. To jak szybko policzę, 5 razy 18 to z 8, może być 80 mistrzów świata. Nie, trochę no, bo to groteskowo to, wygląda. Bo to jest nie? dopiero choroba związana z finansowaniem i z... Tak, więc to trochę jest, jest, jest, jest groteskowe. Jest, ja jak ja w pewnym jak momencie chcesz, bok, to możemy założyć szybko swoją organizację, no ja bo będzie 6 sześć to już. Wtedy. Ernest tutaj... Gabriel zostanie trzecim <śmiech> <lepszym światem>. Dlaczego? <śmiech> nie, bo mam okulary, ale cóż, gościa w okularach no, no, nie no. uderzy. No. <śmiech> więc, więc ja trochę tak z boksem y, straciłem y, przez Ty to, kontakt, zgodzę, bo to trochę się irytujące stało. Natomiast... Dowiedziałem się, że bokser Gota w 2013 będzie oficjalnie kończył karierę, znaczy już po raz chyba 15. Mm -hmm. Sprawdziłem szybko w Wikipedii 68 rocznie, czyli będzie miał 43 lata. Ach, co po serii groteskowych porażek. Będzie okazja do jeszcze bardziej groteskowej porażki, chyba że z dziewczyną będzie walczył, bo ja już nie wyobrażam nie. sobie. On teraz występuje w cyrku, <coughs> bo, on, bo on będzie walczył z Riddickiem Bowie, tylko to nie będą się boksować, tylko chyba będą się gdzieś tam ciskać w jakiejś klatce. Tylko teraz są mniejsze to telefony komórkowe. Po prostu tak, to, to jest to, już, to się z cyrku. Po prostu. nie no W ogóle szkoda to komentować, no. bo to już naprawdę z, już z, z boksem to, to niewiele ma, e, ma, ma wspólnego. Zrobią powtórkę. No ja też tak generalnie mam tak, że przez te wszystkie różne gale różnych dziwnych wydarzeń, e, które wiążą się z tym, że ludzie się tam różnymi rzeczami e, obijają, to coraz bardziej tęsknię za, za takimi starymi mistrzami bokserskimi. U mnie się skończyli pewnie na na właśnie czasach, kiedy to, nie wiem, Lennox Lewis to był chyba taki ostatni... No, no to ostatnia walki daleko nie szukać a propos... Oscar do... de tak. i Lennox Lewis i od tamtej pory wcześniej Mike Tyson i, no. i to jest koniec wielkiego boksu jak dla mnie. Patrząc Trzy organizacje no. jeszcze no. wtedy Patrząc... Się... No, Kliczko, Kliczko rzeczywiście bokser pewnie tak. wyrastający ponad ponad tą przeciętność, która w tej chwili w tej chwili jest. Ale no o o te walki to... są dosyć nudne z One są I są dziwnie organizowane, czym znaczy, nie mówię teraz o klycznym, tylko przypomniało mi się ostatnia walka boksera szpilki, która w gala w Stanach Zjednoczonych okazało się, że to w jakiejś szopie było i ktoś to telefonem komórkowym kręcił i puszczał. <laughs> Nie wiem, czy to widzieliście. W Polsacie było puszczane. A to w szopie no nawet fajne taki W szopie tak, ale po prostu... Otworzyli drzwi na przestrzeń. to przynajmniej wiecie, że taką kamerą VHS to ktoś to po prostu kręcił. Masakra jakaś totalna to było. No taki, to, taki film to, o koszykarzach. To co że Kliczko Let... go wynalazł, wiesz. Był Nie, taki film to. o koszykarzach kiedyś, jak to tam jakiś Kliczka trener Kliczko potrzebuje po prostu zbierał... z porządnych pań partnerów, no i... Zbierał Hardaway'a yy, i właśnie Shaquila Onila z jakiejś szopy w Wajdach, o czy innej tam stanie tego typu przyjechał, on w jakiejś szopie tam grali w koszykówkę i Szakil tam zrywał kosze. Szakil już nie gra. No właśnie, a propos futbolu hiszpańskiego, i mm -hmm. holenderskiego i angielskiego. Rudolf Van też zakończył karierę. wydawało się, że chłop całe życie, w końcu taki Patryk Clujfert, urodził się tego samego dnia, w piłkę nie gra już ile <grym> <i love>. lat. <grym> No, no lat nie gra. No, no tak, no, ale no. piłkarze poza zdolnościami i konkretną datą urodzenia mają jeszcze róż, różne rzeczy w głowie. No, no, albo różnych rzeczy nie mają. Tak, Może tak, <laughs> Natomiast tak, a propos a. Loya, to jego miejsce, jeśli mogę tak powiedzieć, w ataku HSV zajął Artyom Rudniew. U, Rudniew, tak. To ciekawe też. Ja nie wiem, dokąd, dokąd podąża drużyna Hamburga. No ja też jestem ciekawy, René oni, Adlera też. Wiesz, jak nie popatrzyłem nie. na prasę niemiecką po tym, jak on przeszedł i wszyscy piszą Dietz Lewandowski, no to ja myślę, że to proste przełożenie pod tytułem Lech Poznań Bundesliga tak I też 22 gole. I, tak, i, że taki... no, ale do no, no, to, dziennikarstwo. No, to dziennikarstwo. Znaczy wiesz, to dziennikarstwo. Dziennikarstwo. Goli Powiedzmy sobie szczerze, dziennikarze Kikera nie oglądają Ekstraklasy no, no na pewno. Ja im się nie dziwię. Ja też nie oglądam Ale już tyle nie, nie no, ja kupiłem. Parę razy się złamałem. Tak, e, tak, tak, tak, Ale żałowałeś za każdym razem? Tak, Ekstraklasa jest. No nie, no, ogląda się to ciężko. Ale już filmują to tak na poziomie światowym. Nasza jakość przekazu jest super, świetna. Tylko jeszcze no niestety ten przekaz co? jest... Ja, czy wiesz co, nie wiem. No, nie, no, znaczy, zdarzają, się, zdarzają, zdarzają, się, zdarzają się mecze w Polsce, na tych nowych, które nowych stadionach pokazywać. ładnie wyglądają. No, no, tak, tak. Albo to stadion ładnie wygląda. To no nie, nie no. przepraszam Stadion jest mecz... zrobiony pod te przekaz ten We Wrocławiu mecz Legii ze Śląskiem to jest mecz, który można pokazywać w każdym kraju na świecie. Jeżeli chodzi o futbol, jeżeli chodzi o stadion, jeżeli chodzi o prawę Takich meczów w Polsce w tym sezonie myślę, że z 10 bym znalazł. Spokojnie, nie ma się czego wstydzić. Czasami. No, to, to bardzo odważne. No nie, no nie. No, rzadko, nie, no. rzadko. Bywają dobre mecze, tak. To, że była fatalna końcówka sezonu, to, że skończyła się w taki sposób, jaki się ta liga, że Legia ją przegrała. Zastanawiałem się, kto będzie większym frajerem w tym sezonie, czy Manchester City po tym, jak przegra z Queen's Park. Ręczasz 2 do 1, czy, czy Legia Warszawa po tym, jak oddała tytuł. No, Manchester City w 5 minut czasu doliczonego sprawę wyjaśnił, więc Legia została nominowana do, do, do tego, jak, w jaki sposób ligę przegrać, yy, mając ją wygraną. Na Śląsk, na no, Lęczyk. Ostatni raz mistrzostwo to oglądał, jak ja jeszcze w pieluchy robiłem, także... 78 latisu. Tak. A ty długo w Pierochy tak robiłeś. <laughs> to jest już no jest ale... nie, nie, wiem, wyniki, wyniki śląska na wiosnę i po prostu zwycięstwo ligi to jest, to jest absolutne kuriozum. To jest coś nieprawdopodobnego jeszcze... i niespotykanego. Ja nie wiem, czy jeszcze w jakiejś lidze się coś takiego wydarzyło. W ogóle w tym sezonie, czy kiedy? nie. No, nie Mówię. w lidze brazylijskiej dzieją tak? się podobne rzeczy. Znaczy, tam też wygrywa najmniej słaby. Bo tam jest taki problem. Ameryce Południowej, że liga nie funkcjonuje według... Nasz kalendarz jest dostosowany do tego ich chorego systemu apertura-klauzura. Oni mają w wielu krajach dwóch mistrzów. A Brazylijczycy przyjęli system europejski, tylko że on jest ze względu na inne pory roku. U nich zima jest w naszym lecie, a lato jest w naszej zimie. W związku z tym oni jeszcze nie zaczęli sezonu. Czy Właśnie się skończyły rozgrywki stanowe, czyli 5 miesięcy przeleciało, oni grali o pietruchę i w sobotę, niedzielę 19-20 maja ruszą rozgrywki ogólnokrajowe, ale Copa Libertadores jest już w ćwierćfinałach czyli te cztery drużyny, które dotarły do ćwierćfinału, na razie mają w ogóle w serdecznym poważeniu ligę, bo tam idzie gra o miliony, więc oni na początku sezonu natracą mnóstwo punktów i potem będą mieli nadzieję, że uda się im odrobić, natomiast najgorsze jest to, że te, jeśli brazylijski zespół wygra Copa Libertadores, oni generalnie tam dominują od wielu lat czy od chyba już 8 czy 9 lat co roku w finale jest brazylijski klub, więc ten, kto wygra, ma w ogóle przerąbane. Bo jeszcze musi o, Dlatego, o klubowe że, mistrzostwo świata powiedzmy. Znaczy nie, nawet nie chodzi o to. to ja, ja tam Liga. rozmawiałem z trenerem, który wygrał Libertadores, Celsorota i mówi stary, no jest prosta rzecz. Zawodnik osiągnął maksimum, a wszyscy od niego oczekują, że on teraz dopiero li w ligę się włączy. On potrzebuje normalnie odpocząć. No to, to, to tak jakbyś zdał najważniejszy egzamin swojego życia. A, a teraz ci powiedzieli, no dobra, to teraz egzamin z tabliczki mnożenia. Na szybko. Yy, I co środę. Tak. I oni, nie ma tego momentu oddechu. I piłkarze przez pierwszych 6-7 kolejek natracą punkty, które później muszą gonić. Nadgoniliby to, gdyby nie taka prosta rzecz jak psychologia jest normalną rzeczą, że maksymalny poziom skupienia minął. I to nie chodzi o to, że oni są już bardzo zmęczeni, czy przestali mieć grać, tylko po prostu nie, nie da się ich zmobilizować. To jest naturalna kolej rzeczy. Mm. I co roku klub, który wygrywa Libertadores jest karany, bo on dostaje w dupę od razu na dzień dobry w lidze. A co najgorsze, od razu przyjeżdżają menadżerowie z Europy. Tylko i Wyjmują im ze dwóch piłkarzy, albo trzech. Trzech, czterech kluczowych i no. do widzenia. Co, co to powoduje dalej? Prezes klubu mówi do trenera, no stary, Myśmy Ci wprawdzie sprzedali tych trzech, czterech najlepszych. No ale wraz... nie dałeś rady. No ale jesteś słaby. No. Zmieniamy Zzwaniają się. Trenera. Przychodzi nowy trener, mówi: Nie, no jest nowa koncepcja. Tak. I oczywiście ta drużyna nie łapie się na podium. tak A do wygrywają tak, amerykańską ligę mistrzów i kończą na siódmym miejscu. W ale to lidze. Tak. tam musi być ta rotacja zapewniona. Tak, a do tego... Nie, rotacja to jest podstawa w ogóle funkcjonowania ligi. A do tego klubowe Mistrzostwo Świata jest rzeczywiście w, w, przez Amerykę Południową traktowane jako jeden z najbardziej prestiżowych, rozgrywek w ogóle w światowym futbolu więc nie można się dziwić, że na przykład Santos przed klubowym mistrzostwem świata robi sobie trzy tygodnie zgrupowania przerwy po to, żeby tylko grać Barcelonę w finale, bo i tak wiadomo, że pojadą z tymi tam Meksykanami czy, czy innymi po drodze efekt jest taki, że dochodzą w tym, czasie, w tym czasie są roztrenowani, później przegrywają w związku z tym ligę, zawodników też im się wyjmuje, tych których ktoś wypatrzy przy okazji a z Barceloną i tak te 4-0 przegrają, bo Barcelona jest po prostu w ciągu meczowym i przyjeżdża, ma 3 dni wcześniej grała mecz ligowy, 3 dni później gra mecz ligowy, tutaj mają, są w, w trybie meczowym i wygrywają z nimi 4-0, Neymar piłki nie wącha i jest po zawodach. Oni tam w ogóle mają takie, takie dosyć zabawne y, historie, bo y, na, na mecze, które na przykład trener nie winczuje sobie jechać gdzieś tam na jakiś mecz wysokiego asystenta no, wyobrażasz sobie, że na Guardiola Wiecie ja... co, chłopaki, ale nie. No, tam no to, Granada to jest taki kawał drogi. Nie, no ja tutaj. Leo, ty wujo, my tu trenujemy. Wiecie tam tych z Barcelony, Betty, to kogo ci tam z pierwszego zespołu potrzeba? Andres, dobra, Andres, ty jedź. Tito pakuj w autobus jedź. My tu mamy ważniejsze sprawy do. Przecież to działa tak demobilizująco. I w Brazylii trener na przykład mówi, no my się tu do Libertadores przygotowujemy. Neymar, Ganso i tam Elano zostają bo są od wyższej filozofii. Pięciu sobie tam wejść z pierwszego składu i coś tam róbcie. No, jedźcie chłopaki zagrać. Ja mam pełne zaufanie do swojego asystenta. No, oczywiście SMS-em wynik. Oczywiście no, to, to działa tak demobilizująco, że oni sami sobie nieustannie strzelają w stopy. I tam jest taki paradoks, że tytuł wygrał Corinthians, który był jedyną drużyną, która nie robiła takiego badziewia. Znaczy oni grają brzydką piłkę, ale grają tak jak reprezentacja Austrii, znaczy tną równo i są bardzo taką zwartą i konsekwentną, konsekwentnie grającą drużną, psującą grę tak naprawdę. No ale tak, Santos zaangażowany w projekty światowe. Ktoś tam inny stracił pięciu piłkarzy. Prezes jakiegoś klubu przestał płacić, więc 15 razy zmienił trenera. A ci po prostu dziergali punkcik za punkcikiem i dojechali tak z mistrzostwem Brazylii. Także Brazylia no, jest to, taką ligą. A, a co to, tam w a... Polonii Warszawa? No co, wakacje chłopaki wreszcie mają. <głos> mają jednak, tak no, dzisiaj się zlitował i wypuścił ich z parku <głos> ale, ale wiecie, to jest dla mnie coś przerażającego, no, Widzę, to jest zdjęcie to się, w gazecie Wyborczej, i cała drużyna w parku jest napisane piłkarze podpisane pod zdjęciem piłkarze e, pokazują co sądzą o treningach w parku i po prostu cała drużyna niby biegnie i pokazuje faki <głos> Wiesz, to, znaczy, jest, to jest w tak. planie coś tak nieprawdopodobnego. To, to, co, to, co, to, co, to, co, to co zrobił Wojciechowski teraz z tym, że przesunął ich wszystkich do klubu Kokosa, to się nadaje na regularny mobbing. To się po prostu to się nadaje do sądu pracy to, co on zrobił tym piłkarzom. Dlatego, że to jest człowiek, który kompletnie nie rozumie, znaczy ja teraz już nie mam żadnych wątpliwości, zawsze uważałem, że on nie rozumie sportu, bo czym innym jest 8-godzinny dzień pracy. Znaczy biznesu też nie rozumie, bo w ka każdej branży tak się po prostu nie traktuje znaczy, swoich pracowników. W znaczy wiesz, no, jeżeli ktoś ci przychodzi na 8 godzin i 8 godzin leży i go na tym przyłapiesz, no to możesz go nie wiem, jakoś dyscyplinarnie ukarać ale praca piłkarza nie polega na tym że ty musisz 8 godzin biegać od, od jednego słupka do drugiego tylko na czymś kompletnie innym jeżeli nie rozumiesz tego po co, w jaki sposób chcesz go umotywować i kogo chcesz mu do tego zatrudnić, żeby go prowadził to znaczy, że to nie on się pomylił, nie ten piłkarz się pomylił, tylko znaczy, że ten, kto tym wszystkim zarządza, ma, y, y, y, pomylił się w, w samym założeniu i ja tu w ogóle nic nie widzę, oprócz tego, że wykładał pieniądze. To, co on teraz robi tym, y, tym ludziom, to jest w ogóle jakaś, y, jak, jakieś fibrofono. Ja też nie jestem też, też jestem zwolennikiem projektu, w którym wola, wolałbym oglądać na, na murawie poloni Warszawa samych wychowanków, albo samych młodych piłkarzy, którzy chcą grać, biegać i zdobywać gole niż łapiącego kolejne kartki Czaniego czy, czy spacerującego przy linii Bruno. Bo, bo nie po to, nie po to ta, ta drużyna tutaj w Warszawie jest, żeby, żeby, żeby sobie jacyś kolejni panowie przyjeżdżali ze świata i zarabiali po 400 tysięcy euro za sezon za to, że się opalają w nieciekawych warunkach. Na, na, na... Jak im tutaj za to płaci? To trudno się chłopak Znaczy podziwić, sam, no. sam zapłacił, a później wiesz, a mało tego, wstrzymuje im pensję, To też nie działa motywująco. Ja nie wiem, jak ten człowiek zarządza biznesem w ogóle. W jaki sposób, jakby mnie ktoś zaczął... Jakby, ja, ja daję z siebie wszystko i ktoś mi przestaje płacić pieniądze, bo wrzucił mnie do jednego kotła z jakimiś innymi ludźmi, którzy się opieprzają. Przepraszam Cię. To ja w tym momencie prostuję palec. Nie ja przepraszaj mnie ja przestaję biegać po prostu znaczy, to, jest, to jest zawsze taki problem y, i to jest różnica między y, klubami myślę jednak za granicą a, a w Polsce znaczy facet kupuje sobie czy jakaś grupa kapitałowa Paris Saint-Germain y, nie osobiście jakiś tam y, przepraszam jeśli pomij, po, pomylę imię Ahmed Mohamed czy Mohamed Ahmed przychodzi i mówi Ancelotti'emu no ty tu stary tych mi tu 11 wy, wyjmij ty mi tu graj a ten tu za słabo biega. Karlo, czemu on tak słabo biega? Niech on się może szybciej rusza, niech on więcej przesiadów robi. Tylko wynajmuje sobie faceta spraw organizacyjnych, dyrektora sportowego Leonardo i z nimi rozmawia o tym, robisz to, robisz tamto. Ja staję przed bardzo poważnym życiowym problemem pod tytułem kupno samochodu. Broniłem się przed tym całe lata, ale żona mnie przyparła o, do muru. Nie ja sprzedaję. Proszę Żona przyparła <śmiech> mnie do muru i trzeba kupić samochód. Ponieważ mam serdeczne poważanie wszelkie sprawy mechaniczne, więc powiedziałem, że nie mam zamiaru odłubać, oglądać, skakać po tych samochodach i tam przekręcam stacyjkę, jedzie to dobrze, nie jedzie to źle. No więc co robię? Mamy kolegę, który jest super klasy znawcą i mówi, no, jeśli chcecie mnie wynająć, to kosztuje tyle i tyle, ja wam sprowadzę taki samochód, jaki trzeba, trzeba zrobić to i to. Jest element zaufania, znaczy płacę za to i on to, on to ściąga, no jestem oczywiście inwestorem, natomiast no, no nie jestem więcej, w stanie masz, oszacować, no co się tam... No ale to właśnie jest to, że... że... I to, a pan Wojciechowski tak. nie zna się, ale mówi tak, no nie, no ja płacę, no to ja osobiście sprawdzę tam. Gdzie... Ale on jest przekonany, a, że się świetnie Tylko zna. problem właśnie ale, polega jest, na tym, jest, że nie, mam, biznesmen... nie masz aparatu do tak. sprawdzenia tego. Polski, ja nie mam aparatu, polski. więc muszę zapłacić ty, innym za to Polski z tego. lat 90. w mokasynach z frędzlami. jest z nawet lat. I te frędzle wychodzą, bo on po prostu zarządza ręcznie Wszystkim. On myśli jest. kategoriami takimi. Wkładam milion złotych. Stopa zwrotu w biznesie przy wkładzie milion złotych, czy tam miliard, czy obojętne takiej kwoty, wynosi procent między 7 a 30. tak? Jeżeli osiągnę 30, jest super. Jeżeli osiągnę 7, to jestem do przodu, ale no to przeżyję. Ale jeżeli osiągam 5, no to co? No to kurde, no to muszę kogoś zwolnić. To kogo zwalniam? No wszystkich, którzy za to odpowiadają. Znaczy, panowie, jeśli to jest działalność jak w budowlance, no to ja się nie dziwię, że oni tam gdzieś do klubu Kokosa są przesuwani i, i że to tak działa. No firmy budowlane działają w sposób yy, wiadomy, no każdy z nas jakiś remont, ta albo, <śmiech> albo, albo tam zawsze yy, jest kłopot z czasem, tam zawsze się Robi nie tak jak ty sobie zaplanujesz. Nie, to jest też wiele, Ta... więcej znanych nazwisk, które no tak, są. Tak, ale, ale generalnie jako generalnie jest, Radę no, biznesu, to jest pewien a, sposób się funkcjonowania mentalnego. Tak, ale się, generalnie zarządzanie w polskich klubach, jeżeli polega na tym, że, że Mariusz Walter rezygnuje z zarządu w Legii Warszawa, już kombinują, jak tu zmienić skorze, a w tym czasie przychodzi kto na pozycję w zarządzie? Ty, no pan Zygo, który dopiero co. To jest taka roszada putin yy, To Tak się to robi z kolei w Legii Warszawa. W Śląsku Wrocław z kolei wygrywają mistrza. Pierwszy głos jest jaki? No zwolni, zwolnimy Lęczyka, bo piłkarze go mają dosyć, bo za dużo musieli biegać przez ostatni sezon, wtedy, kiedy zostali mistrzami. To jest pierwszy komunikat od klubu. Yy, w Wiśle-Kraków odmładzamy no, drużynę. Przyjdzie Głowacki i dwóch broszków i tak, co, co się za polski klub nie weźmiesz no to właśnie wymieniliśmy pierwszą piątkę to z wyjątkiem Korony Kielce, o której też mówiliśmy w jaki sposób e, odpuściła sobie puchary europejskie, bo klubu nie stać, bo nie ma sponsora, bo miasto nie ma pieniędzy, no to mamy następne, czyli jedynym dobrze zarządzanym klubem w czołówce jest Ruch Chorzów, który też pieniędzy nie ma okazuje się i też nie wszystko jest, jest tak jak być powinno, ale wszystko opiera się na tym, że jeden rozsądny prezydent zaufał, klubu zaufał jednemu rozsądnemu trenerowi z którym, z którym zrobił dobry wynik to w ogóle jest no, burdel na kółkach i nic więcej, no, nie, ma, nie ma normalnie zarządzanego klubu, Widzę, w Płucie jest normalnie zarządzany, z Ligi poleciały ŁKS i Krakowie, mimo tego, że, że, pieniądze, że pieniądze w Krakowie były, a na koszulkach TSV Monachium widnieje reklama Komarchu no, no Gdzie, gdzie tu w ogóle sens i logika? Ja, w ogóle... znaczy, ja przede wszystkim tak przy okazji naszej ligi zastanawiam się, czy tam jest sens, żeby było 16 drużyn. Nie ma sensu. To jest 12 to drużyn no to jest ważne. Wyszliście najnowszym pomyśle na Polską Ligę. Żeby 100 drużyn. Nie, nie, nie, nie. Będą 44 mecze. Hmm. A to tak nawiązanie do, do, do klasyki poezji. No, no tak właśnie. Tak I no bo, to... bo ma, być, ma być normalnie sezon, każdy z każdym I tak i Jak będą jeszcze i dwie, i, dwie, i dwie nie play-offy tylko będą dwie grupy spadkowa powrót do, do spadkowej edycji no jesteśmy o, coraz bliżej Rosji, tak i też tak było tak rok. coraz no, bliżej Rosji. No, że tutaj, więc... tutaj jest więcej drużyn no i że oczywiście ma być krótsza przez to przerwa zimowa no bo już wszystkie kluby mają podgrzewaną murawę i tak dalej, więc z tym jakby można sobie poradzić a znaczy świetnym akurat pomysłem w ogóle w Polsce jest rozgrywanie meczów wtedy kiedy jest najzimniej, a wtedy kiedy jest normalna pogoda do grania w piłkę czyli w kwietniu i w maju, ligi już nie ma uh -huh. a gra się u nas wtedy kiedy trzeba podgrzewać no murawę, no wtedy ale, kiedy ale, jest zimno na trybunach, ale, ale i gramy też od stycznia jest... u nas rusza liga tak jak, tak jak gra się w Anglii, Holandii czy, czy w Niemczech nie, no generalnie rzecz biorąc jest za długa ta przerwa zimowa, to też jest prawda no, no, no, to, to też jest przesadzone uważam no to jest, to jest Zaczy, prawie 3 miesiące przerwy no grudzień z... jest pomysł słuchajcie jest może być w by jakoś... kraju jest zima i no też się do kalendarza Zimę zimowego skacze się na nartach a nie gra się w piłkę. Takie są Czy, prawa natury. Albo wersenie, robimy tak, to... jak mają Skandynawowie po i prostu. Rosjanie. Tak. Trzeba po prostu wziąć się z tym za bary. Albo jesteśmy na siłę tak, jak, Niemcy, jak Zachód. Tak, a, tu trzeba się na coś z, zdecydować. zdecydować. A jeśli chcemy mm, nie grać w zimie, to może pójść jakieś turnieje halowe. No, w końcu tych hal kilka powstało. I, I może niech zawodnicy grają. Kiedyś w Niemczech były takie. Ważne, żeby choroby. terminy rozgrywek. Nieważne, mistrza nie musimy wcale wyłaniać w kwietniu czy w maju. Możemy mistrza wyłaniać w lipcu. W, w lipcu. Nie, ja tylko mówię, że padł taki pomysł właśnie. Ważne, żeby że zawodnicy byli w rytmie meczowym wtedy, kiedy hmm. mają grać w pucharach. No to wtedy, wtedy gali, w takim razie... Wtedy, kiedy gra Europa, normalnie. A, no to w takim ale, ale razie kiedy system, system rosyjski by nam bardzo zaczęło. odpowiadał. No bo no my głami, gramy, odpadamy głównie w eliminacjach, więc wtedy bylibyśmy w środku sezonu. No więc właśnie, no to, dlatego... Znaczy nie, teraz drugi sezon z rzędu graliśmy na wiosnę w, w pucharach. No prawda, no to wtedy bylibyśmy... No, to ale jest... i tak jesteśmy, i tak, bo tak po trzech <śmiech> miesiącach przerwy no to tak jakbyśmy skończyli sezon w grudniu. Ale wcale nie, nie jest to taki zły pomysł z tym funkcjonowaniem według słuchajcie, tego rosyjsko-skandynawskiego my zaraz zreformujemy całą piłkę nożną, znaczy a podcastu my... ile już jest? 2.45. 2.45? Tak. To jest nie tylko najbardziej niemiecki podcast w historii, ale i najdłuższy. A, najbardziej bo Włos... niemiecki właśnie. Najbardziej Włosny, bo Niemcy bo przecież słyną co... z tego, że mają najdłuższe nazwiska. No, a znaczy, go będziemy jak musieli Monty Python pokazywał? chyba na dwa. Nie, my jesteśmy twardzi, nic nie będziemy dzielić. Kto to będzie tego słuchał przez 3 godziny? Słuchacze. Ale jeszcze jak autobusy, nam, wskazuje. autobusy nam podjeżdżały jeszcze. No. O, mieliśmy nagrać szybko półtorej godzinki, raz dwa i jeszcze. Dwa pytań... czterdzieści No, jak, jak w pyskrzeniu. Nie, ja bym to podzielił. Dobrze, w każdym, w każdym razie musimy kończyć. No. Zrobimy sondę wśród słuchaczy. Czy nie chcą słuchać... Żadnej sondy nie będzie, no, bo jesteś faszystą. Nie, Zróbmy sądy posłuchaczy i teraz ją ogłośmy. I po wysłuchaniu 2,47 Będziemy... powiedzą nam, czy chcą słuchać 2,47, Gdzie... czy chcą podzielić. Idziemy na rekord. Gdybym się słuchał słuchaczy, to byśmy nagrywali 20-minutowe podcasty, bo kiedyś wszyscy twierdzili, że podcast to nie może mieć więcej niż 20 minut. No, ale 3 godziny to ja. Nie, mam ja, uważam, ja uważam, że powinien mieć godzinę no Ja też tak uważam. Czyli na a ja uważam, dosyć. że ma mieć tyle, ile ma. A ja najwięcej podcastów słucham tutaj ze wszystkich. Trzy godziny podcastu? No i no, ty je montujesz. Przecież nikt się nie każe tego słuchać naraz. To jest jak książka. Masz książki, każda książka ma około 80 stron, a, a książka ma 900. Rzeczywiście książka o licytach. teraz są, jest moda, takie grube książki, no, które no, to, to się nie da. Gruby podcast, no. No, to jest gruby podcast. To jest gruby podcast. Dobra, słuchajcie, Pusty podcast. redaktora Magdziarza nie ma, więc nie opowiadam dyktki. <grym> to po pierwsze, po drugie mm, I tak nie opowiada. I tak się no, ostatnio się <grym> zęguje, to, prawda. No, Ale zawsze można go poprosić. Żeby jest na pewno powiedział. milion tematów, których nie poruszyliśmy. No nie poruszyliśmy tematów finału w piłce ręcznej, gdzie no właściwe wygrywa z Wisłą 2 do 0, ale wcale nie jest powiedziane, że tak to się skończy, że zaraz wygrają trzeci mecz, bo rywalizacja jest całkiem wyrównana, ale to poczekamy do trzeciego i czwartego meczu. Pewnie nie w powiedzieliśmy nic o radwańskiej, która dalej nie się w szczeblach kariery, ale Siepnie. ma jeden problem. No, czy znaczy dwa. Brak, brak serwisu i Azarenka to są jej dwa problemy. No z tym brakiem serwisu za jej radzi, ale za Zarenką No nie, nie, właśnie za Zarenką nie radzi sobie dlatego, że ma brak serwisu. No, zarenka ale... atakuje każdy jej serwis. No mhm. To jest inna sprawa, bo oglądałem ostatnio te mecze i tak widziałem, to strasznie mnie zęby bolały, jak ta Zarenka wchodzi Ale w to wszystko już za tydzień. <głos> to już za tydzień to już nie będzie o czym gadać. No. Będzie, będzie o czym gadać. Przed euro. Tak. No, a, a, no, no i finał Ligi Mistrzów. Będzie. będzie przed Euro, będzie finał Ligi Mistrzów. No, finał Pucharu Króla, jeszcze będzie. Tak. Yy, kolega Sebastian się odgrażał, że przyjdzie i o coś Formule będzie 1, o Formule Co 1. 1 no, zaprosimy Sebastiana. Ma. Bo ja o Formule 1 chętnie Sebastiana mówi... Fetela? No, właśnie, <laughs> tak, tak, tak. To Polak z pochodzenia, jak się okazuje. No, nie, wiem, nie wiem, czy wiecie, ale Kimi Raikkonen na konferencji prasowej teraz y, poproszony o to, żeby udzielił jakiejś wypowiedzi w języku fińskim, bo jest taka tradycja, że ci, którzy zajmują trzy pierwsze miejsca w, w Grand Prix, udzielają wypowiedzi w języku fińskim. A ostatnie Narod Grand Prix były bardzo ciekawe. A kto wygrał? Maldonado? Maldonado. Maldonado dla Williamsa pierwsze zwycięstwo od 2004 roku. Maldonado, czyli Venezuela. Kim jest Maldonado? No, <grym> Wiem, że do... z Wenezueli, więc <grym> to do... Maldonado, no poprzednim zwycięzcą dla, dla Williamsa w 2004 roku był Montoya, czyli hmm. kolumbijczyk z kolei. Tak, i tak mają yy, tam chłopcy. Jak to był drugi? Yy, teraz? Yy, czekaj, drugi był Alonso, trzeci był Kimi Raikone. Yy. Ale no dobrze że nie weto. Ciekawe na, na to że Katalunia był, był odbywał się wyścig więc chłopcy z Barcelony no, tak, też, tak, też, tak, też tak, licznie tak. licznie na to że na to że się zjawili bo wszyscy oczywiście interesują się motoryzacją każdy piłkarz musi się interesować motoryzacją no, jak ma tyle samochodów A, <laughs> oni że są na to że Katalunia są często bo oni samochody jako Audi dostają to na tym to że je testują i wtedy sobie wybierają. Można sprawdzić, Ja, bo listę, generalnie, kto, ja, ja mam wrażenie, że generalni piłkarze interesują się motoryzacją. To są te rzeczy, o których już nie opowiem w tym podcastie. <śmiech> natomiast, natomiast jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o Kimiego Rajkonena, który na konferencji prasowej poproszono o udzielenie wypowiedzi w języku fińskim, on wiadomo, że jest Iceman, czyli jest wylewny chłód fiński, Wszystkiego najlepszego z okazji dnia matki. O, I to ale było po wszystko... fińsku? Tak, to było wszystko, co powiedział po fińsku. Może nic więcej nie umie. Znaczy był, A tego dnia, nie no, chyba po fińsku jednak <śmiech> tak, to, Także to było wszystko, co Kimi Rajkoden powiedział po fińsku. Może jako mało nic nigdy więcej Dla w życiu konferencji konferencji nie powiedział. No ale my... przynajmniej. Ja nie był o, szczególnie to, No Bo tak. tak. Stoiczkow na przykład poproszony o to, żeby udzielił wypowiedzi po bułgarsku, bo powiedział, że nie będzie się wygłupiał, nie będzie gadał na po bułgarsku, tylko udzielał wypowiedzi w języku hiszpańskim. No. Grał w Barcelonie. Już myślałem, że, Dlatego, że, że, nie, że grał jakiś wyścig Formuły 1. Nie przepadał za dziennikarzami ze swojego kraju, więc zamiast wyprostowanych palców po prostu na wszystkie pytania po bułgarsku odpowiadał im w języku hiszpańskim. To, że oni nie rozumieli, to już ich problem. Oni mu zadawali pytania w tym jednym ładnym piel... Słynął no, ale tym stoisz, no, słyną. No, słyną. do tej pory słynie. Do tej pory co powie, to co to, powie, to, to co przechodzi do on na uf, światowego tego... Pamiętam, jak on <głos> chyba gdzieś na jakiejś wielkiej imprezie się obraził na swoją własną reprezentację. No wiesz, no, on jeszcze. To było. On w meczu Bułgaria-Hiszpania pod koszulką reprezentacji Bułgarii miał koszulkę Barcelony założoną, tylko że niestety Bułgaria ten mecz stromotnie przegrała. 6 do 0 zdaje No ale za to w 94 co grał. No. no tak, tak. No, złotą piłkę zdobył zresztą fenomenalny piłkarz, Ale... bardzo go lubiłem no ja, no, ja też no, to, to tak w ramach kończenia podcastu wszystko nie? Tak, w 94 roku złotą piłkę to trzeba było wygrać naprawdę niezłymi piłkarzami na świecie tak? nie, to co teraz? teraz, no, teraz złotą piłkę to w połowie sezonu można, można przyznawać, dlatego że Messi w rundzie rewanżowej strzelił w samej lidze 23 to jak gole... już kończymy, to ja chciałem cię zapytać czy bar... myślisz, że Barcelona kupi Radamela? nie, myślę, że nie szkoda. A czy, to zależy czy Tito Villanowa będzie miał pomysł na to, żeby grać klasyczną dziewiątką. No, jest, myślę, że z tych wszystkich dziewiątek, które jej proponują, Radamel jest najlepszy. Bo on jest klasyczną dziewiątką. No to więc... znaczy, że jest zawodnikiem takim bardziej stacjonarnym, operującym w szesnastce. Jeżeli taki piłkarz potrzebny jest w Barcelonie, to, to rzeczywiście Falcao się nadaje do grania jako klasyczna dziewiątka, bo jest chyba jedną z najlepszych klasycznych dziewiątek w tej chwili w światowym futbolu. E, tylko pytanie, co będzie chciał grać Villanova? Bo pytanie też jest takie, czy od, też od naszych słuchaczy było, czy powinien odejść Dawid Wija z Barcelony. Znaczy, nie wiemy, od... w jakiej jest formie. No właśnie, uważam, że sprzedawanie zawodnika po tym, jak był przez pół sezonu kontuzjowany, to w ogóle jest głupota. Dlatego, tym bardziej, że, że nie wiemy, że zwykle 20 parę goli strzela, strzela w sezonie. po prostu, on, on nie schodzi poniżej 20 goli w sezonie. Poza tym Barcelona to nie jest klub, który, który sprzedaje piłkarzy w takim momencie ich kariery co udowodnili chociażby wtedy, kiedy trzeba było przedłużyć umowę z kontuzjowanym Larsonem czy z kontuzjowanym Abidalem. Takie umowy się po prostu przedłużało i po prostu dawało się zawodnikom szansę powrotu do grania. zawodnik I, i no zawodniki zakupowany Davidem... po coś. Dawid no, tak. no, no, no, Vi Villa to jest absolutny skarb, jeżeli chodzi o grę na małej przestrzeni, jeżeli chodzi o zmienność pozycji, jeżeli chodzi o, o grę czy Nie na no, w skrzydle, Barcelonie czy w Barcelonie jest, z jest, jest znakomity po prostu. No, mm -hmm. Od początku wygląda tak, jakby z Barcelony wychodził. Tak, tak, tak, strzelec w historii reprezentacji Hiszpanii no takich piłkarzy nie można się pozbywać dlatego, że nie grali przez pół roku i teraz ktoś mógłby ich zastąpić tylko yy, o tak, po prostu yy. ja jeszcze tylko naprawdę to yy, przerwę tak? chciałem tylko jeszcze powiedzieć na koniec, że jest taki dodatek yy, do gazety wyborczej o książkach, które się tam pokazuje raz na 3-4 miesiące i z okazji... jest coś o podcaście? No nie, no podcaście jeszcze nie, ale z okazji Mistrzostw Europy jest długi wywiad z Pilchem. No, o książkach, to o pisarze. Był piłkarzem. No, no. Był piłkarzem, a przede wszystkim no, jest, kibicem. Kibicem. jest kibicem. i Rozmawia z nim pani, która nie wie nic o piłce nożnej. Tak, no, ja ostatnio nawet obejrzałem ciekawą dosyć rozmowę w Polecam Jan, Jan Jan to jest, to, jest więcej, to jest mniej więcej na no, pewno na takiej samej zasadzie jak słynny wywiad yy, Wojciecha Wagleckiego który próbował próbował nie nie nie nie nie nie nie aż tak nie nie nie ona się stara on daje do zrozumienia że że, że, że po raz pierwszy raz mówię, że to jest skandal rozmawiać z kimś kto nie wie czym jest LOP na przykład i w literacki sposób wyjaśniać to tak jak spadający liść który... no czy znaczy ja w TVN-ie ostatnio obejrzałem wywiad Moniki Olejnik, który zrobiła z Janem Tomaszewskim i to było tak żenujące ja chcę powiedzieć, że to jest bardzo ja no, ja fajny wywiad no, miała żenujący chciałem... pomysł na wywiad no. Nie, no, chciałem znaczy, sam do... pomysł był no, już głupi, właśnie nie najlepiej oni, bo bo to bo ja, ja, mam, to, ja mam o niej takie zdanie już od dawna. Znaczy ale... wywiad Olejnik z Tomaszewskim to jest mniej więcej tak, jakbym chciał oglądać walkę Ridika Bois z Gołotą. Dziękuję ale, że, że, ale ja za jedno. no jeżeli, jeżeli wiesz no, Janek Tomaszewski to nie jest mój ulubiony Teraz, krasomówca. Y, znaczy nie, bo jako piłkarz no to tam piłkarz tak? No, no, grał tam w piłkę tak? Jako, jak ja oceniam jego karierę po tym jak... Grał dobrze w piłkę. Różnie grał bardzo. Bardzo różnie grał w piłkę. Nie przez przypadek. Jest... Miał pseudonim klaun. Yy, znaczy to nadany nad przez Anglików. Natomiast w momencie, kiedy on, no on na przykład, w czy... momencie, kiedy na przykład LKS Łódź, będący liderem, rzeczywiście, yy, jemu zarzuca się to, że odpuścił całą rundę wiosenną i przez niego LKS nie został mistrzem. To, co zawodnicy, którzy z nim spędzali czas w szatni opowiadali o tym, jakie miał on podejście, ile alkoholu spożywał wtedy, kiedy był bramkarzem LKS-u, to jest kolejna historia. I takich historii można na jego temat mnożyć. Natomiast na pewno był wybitny bramkarzem w reprezentacji Polski. Natomiast mówię o tym, co widziałem w jego wykonaniu w tym wywiadzie, tak? Nie lubię go słuchać, w ogóle najchętniej go w ogóle nie słuchał, natomiast on panią Monikę Olejnik zjadł. Pani Monika Olejnik była tak nieprzygotowana i tak nie wiedziała, o czym robi wywiad, że po raz pierwszy, co wypowiedź Tomaszewskiego, to mogłem się pod nią podpisać. To jest tak słabe, że to jest słabsze niż walka w Kisielu Ridika boi z Andrzejem Gołotą, nawet w różowych stronach. Nawet jeżeli by tam Najman jeszcze. Byli. Znaczy wiecie co, bo w związku z tym, że idzie euro. To no, teraz się W każdy dziennikarz, tak, o no, takim zacięciu celebryckim będzie teraz odpowiadał yy, tak. o euro Ale... i będzie mówił o naszych trzech muszkieterach, a ja teraz tak ładnie zepnę, bo pan potrzebuje spięcia. <głos> a gdzie oni wszyscy byli na finale w Berlinie, na którym ja byłem? No właśnie. A, my, a ja musiałem oglądać go w internecie, bo żadna normalna polska telewizja nie była w stanie kupić praw, bo Sport nie bywa we wszystkich kablówkach. Nie I bywa. Trzeba było oglądać cięte obrazki, jak Robert Lewandowski zdobywa historycznego hat -tricka następnego strzeli do Manchester United. Oby. Ja to bym chciał, żeby on tam. Żegnają się wiem. do następnego tygodnia. Jeżeli... No tak, no ta, na ta, ta. no, no, no, finale tak, Ligi Mistrzów to trzeba pokazać. od razu najbardziej. A poza na tym. Świeżo. Czeka musimy... Świeżo, bo musimy. Ja bardzo chcę zobaczyć, jak Chelsea tak. przegrywa z Bayernem. No już tak. Miało nie być angielskich drużyn, więc nie mów, hop, zanim nie utoniesz Chelsea tam, to nie jest angielska Przed zachodem drużyna. słońca. Chelsea to jest ruska drużyna? W której... Czeski kiedyś była nazywana. CSK. Ja tylko żałuję, że nie, nie, nie będzie w tym finale Ramireza, bo zostałem wielkim fanem sposobu gry tego zawodnika. Ja A Bartek z kolei jest fanem jego gry od, od bardzo dawna, jak jeszcze przychodził do Benfiki. Tak, z Cruzeiro do Benfiki. Ja też nie byłbym tak Ale pewien, mam nadzieję, że Fernando Torres, drugi mój Mogliby go... go sprzedać do Barcelony. Ramireza? Tak. No, ja nie wiem, czy ja widzę dla niego miejsce w Barcelonie. No, ale ale ja żegnają się... <laughs> Ja bym to naprawdę podzielił na dwa przynajmniej podcasty. Dobrze, zobaczymy. Mieszące. Nie sądzę. No poczekajmy co... jeszcze dwie i pół minuty, tak, i wtedy to będzie, będzie No tak? tak. to To nie, no tak. no to musimy poczekać. No to coś ma jeszcze do powiedzenia? Nie, no, no, szczególnie, że niespecjalnie masz co wycinać chyba z tego tak naprawdę. No, tam zawsze coś no, nie, coś tam zawsze by się znalazło. Przynajmniej można po oddechy po wycinać. Na no, za aparaturę, ale się internet nie otwiera. Naprawdę? E, widzisz, bo u nas bo jest, my mamy zagłuszanie u nas A -a. jest ambasada ambasada marca, marca, Tak, Tak, tak, są. są na górze tutaj Czasem A co, trochę co w internecie? Jak dojadę A, Co ty nie dojedziesz? Bo właśnie wygląda na to, że... Ja, to jest... że to już nie czas Do mnie też córka Ale dzwoniła to w komputerze zawsze możesz tak, się zobaczyć. zapytać Czy kupię Kubusia i że za mną Do tej porze Kubusia no. Może być kłopot Maka no. szklanka ale mogę Ci jednego podarować. Dobrze, pożegnajmy się. Sobie i. i tak, tak, bo o no, się nie będziemy reklamować. No, będziemy... No, nie, to jest tak. jakiś inny. Także słuchaczy. Czy, czy... Psycholandia. Psycholandii nie. nie dam dziecku. Na pewno nie dam dziecku tak, psycholandii. psycholandii. Peżna psycho, marchewkowa psycholandia. Psychotropowy sok marchewkowy. Tak, oczywiście co jest? Zając grający w piłkę. Zrobiony z największej marchewki na świecie spod Zwiększa no od bejsbola. zając gra w piłkę. No. Dobrze, pożegnajmy się. Dobrze. Był tak. zawodnik Zając, tak. więc. To jest, tak no może się to jest właśnie redaktorzy może właśnie. żegnają. Redaktor Magdziarz, którego nie ma. Redaktor Magdziarz. Redaktor Zawód. Pozdrawiamy redaktora Maciusza. Tak. tak. Tak. Redaktor Kondraciuk, redaktor Gaweł się żegna i gość się żegna Bartek Rabin. I zapraszamy do, do Radia Brazylia. Tak. Tak, zapraszamy.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 Zębak trzyma flagę, w tej chwili biało-czerwoną i dalej macha tymi rodczynami. Mogłeś kto Była, mi wrzucił Szaranowicza nie, na słucham? Córku, Turku koniec, ten metr. Szaranowicza miałem na uszach i zgłupiałem. To prawie łatwą, elegancką fryzurę Tadeusz Gafincki, a tymczasem ty piłce Ryszard Tuńczycy, choć wygrywają, to jednak przegrywają. Eleganckie kobiety, pięknych tutaj w toaletach, eleganckie mężczyźni, białe koszule...